Witamy Was po dłuższej przerwie w 31 odcinku podcastu Złoty Tron. Witają Was Zigi, Vincent i Szwagier. Pierwsze co mówimy sobie tradycyjnie to są warsztaty. Jako, że przerwa była dłuższa, to troszkę się pewnie u nas odłożyło. No i zobaczmy po kolei. Zigi, co tam? To ja y, szybko przejdę, bo w sumie ci, co mają, czy słuchają podcastu tak naprawdę to widzą, co ja robię po, po stronie. Po po Facebooku. Okay. Co po malowaniu niekoniecznie skończyłem? Wczoraj, aż specjalnie sobie zrobiłem, bo to tak długi okres, aż, aż wczoraj usiadłem i zrobiłem sobie prze, przegląd swojej całej, co, całego swojego fanpage'a, żeby przy, przypomnieć sobie. Przede wszystkim zacząłem malować Nois Marina, którego tam ten mol, taki kolekcjonerski, który wyszedł ostatnio z GW Glam Metalowy tak, tak, ten tak, retro taki bardzo i zresztą malować tam na różowo wpadły inne projekty, więc stoi niedokończony więc będę go na, na którymś z najbliższych GMD skończyć malować <coughs> więc różowy dlatego, że slanesz i dlatego, że chciałem poćwiczyć z jakimiś kolorami, których nigdy nie malowałem i pobawić się trochę aerografem, jakieś rozjaśnienia więc stąd różowy Dalej z takich pojedynczych projektów to Minotaura pomalowałem jednego. Kupiłem farbkę chyba AK, jakąś specjalną, taką, którą można polerować, i chciałem sprawdzić, jak ona będzie wyglądała właśnie jak ją puszczę przez Aerograf. Wygląda całkiem nieźle. Podstawkę muszę skończyć i będzie kolejny model, model który wygląda jest w gablotco obok mojego The Pointy Sticks, Chapter i. I, siost siosterki? I I siostrami tak. Dobrze tajem. mi to Była ja długa przerwa w podkasowaniu od się polskiego, przepraszam. <grytanka> więc, więc taki model sobie strzeliłem. Bandę goblinów do Warтакa, tych. do tych, tych, sobie Z grzybkami. Z grzybkami, tak. Wziąłem sobie tych swoich zarbach z giz, których miałem do Underworlds, ponieważ na Underworld już nie będę grał. To wziąłem sobie, dokupiłem sobie z Quikhoferów. No i rozegrałem im parę gier. Bardzo fajna ekipa. Do Grossów sporo pomalowałem, bo pomalowałem dwa Thundertaski, Thundertask Raiders i Haskarda na, na Thundertasku, znaczy takiego szefa, takiego sierżanta. Eee, skończyłem, wykończyłem malowanie sześciu Yetis i Hetis, tak się nazywają. Eee, I zacząłem... W C. Świecie. Albo kopieram. Tiem. Albo tiem, tak. Eee, I zacząłem malować, już prawie skończyłem Haskarda na Stonehornie. To zostawi mi tak naprawdę do pomalowania jeszcze dwa duże mamuty i cztery chyba, albo sześć, nie pamiętam już teraz, chyba cztery. E nie pamiętam bo się zawsze zapewniam pewnie pamiętam, nazywają e takie monfangi o, e jakieś tam właśnie tych. Nawet mają swoją farbkę, mornfark brown. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Właśnie, więc e ich muszę jeszcze dokończyć, bo oni są pomalowani, jakieś tam bazy i tak dalej, muszę ich wykończyć. No i sporo rodzików muszę pomalować do, e jako jeźdźców, do tych. <tost> No i y, projekt, z którego jestem najmniej dumny z ostatniego czasu, to są Frost Sabers, To są te tygrysy, które pomalowałem razem ze swoimi córami. Płyn hamulcowy, hańby nie przynosi. Nie, nie, nie, nie, nie mam czasu na to, żeby ich przemalować, na razie przynajmniej. Na razie są pokolorowani i leżą w pudełku, niech tam zostaną. Na razie córki się bawiły w różne kolory, chciałem się pobawić, nie? więc daję im trzy kolory. każda pomalowała, żeby nie było, że wiesz, jedna pomalowała jednym kolorem, druga nie pomalowana takim. Nie spomalowałem mi w dziwne kolory. No i musiałem coś z tego wyciągnąć, obiecałem, że ta to, to je dokończy. No i na streamie je tak spieprzyłem, że nie mogę na nie patrzeć po prostu. <śmiech> Mikser w oczy. Mikser w oczy, dokładnie. Blender, nie? Więc w pewnym momencie pewnie to się stanie, że albo je po prostu psiknę, bo one są tak, taki kiepski odlew. Ktoś mi sprzedał po prostu chamski odlew żywiczny, nie? Po prostu nie? Obrzydliwe te modele są, wykonanie. Albo po prostu je wystrzelę z procy gdzieś w podwórko i tyle będzie z nich. Nie mogę na nie patrzeć, po prostu to wyszło mi tak. Daj pieskom jako gryzacz. Nie, to postaw po prostu... na leggerę jako propagandę. to Jedna sztuka 300 zł. <grym> Stam... Nie, ale... no wszyscy oddział za 200 puścisz. Nie, no mógłby puścić na Ibele za jakieś 20-30 dolarów taką propagandę. Zaczyna jak no się sprzedało. Tak dla, <grym> dla Beki, nie? Um, no i co? I ostatni projekt jaki zrobiłem. Aha, jeszcze y, zacząłem bandę do. Y, sklepową Iron Golemów, którą muszę skończyć, one będą malowane, na najbliższych streamach będą malowane właśnie te Iron Golemy. A one, to... one nie były już tak z grubsza przynajmniej? Ja to pięć pomalowałem, pięć pachy czy pachy, sześciu pomalowałem, A, jeszcze mam pięciu do skończenia. Nie bo grałem nimi i tak sobie, pamiętam, że one, szwagier grał tą niepomalowaną bandą. One były przyknięte na czerwono, wiesz? Ale były przyknięte na czerwoną i wydaje mi się, że albo nie grałeś razem golemami, albo czymś innym grałeś. Nie, szwagier grał tymi takimi zinczowymi, imit, zinczowymi no. Ta. i one były niepomalowane, okay. to pamiętam. To... Tamte, wydaje mi się, że chociaż miały takie... Znaczy posyfikie... no, To wiem co ma na więc de, no... chyba, że... chyba, że grałeś czy imś, ale wydaje mi się, że my psiekaliśmy na czerwoną. Ja tak... mo mo może coś przekłamuje, wystarczy, że odpalimy tego streama, eee... który mamy zgryto. No i tereny do skończyłem wszystkie do sklepu. Więc to spowodowało, że totalnie odechciało mi się kupowania boxa do Warcry'a, bo ja myślałem, że miałbym jeszcze raz to wszystko teraz wycinać i smalować, to no nie. Więc dobrze, dobrze, bo wiesz, zaspokoiłem swoją rządzę tak. malowania wyciągnięcia czegoś nowego z pudełka i sklejenia. Ale nie, zostawiłem to i nie, nie będę... po prostu zrobiłem sobie trzy bandy, bo nie wiem właśnie jak... Bo tutaj, do no, tego już nie była powiem, czy po, w poprzednim odcinku już miałem bandy do Warcry'a, bo zrobiłem sobie w międzyczasie trzy bandy do Warcry'a, tak? Mam tych goblinów, mam... Huntów i zrobiłem sobie orków. Mm. Orków też wszystko zrobiłem sobie na podstawie bandu do Underworldsów. Po prostu do, do Huntów dokupiłem Spirit Hosty, te takie duże duszki, w mm -hmm. wykorzystujesz max 2, albo punktowo po prostu Cię niszczą. No ale zrobiłem 3, bo w pudełku są trzy Najgorsze do sklejania modela, bo punkty styku są tak minimalne i tak trzeba je wiesz, pasować pod kątem odpowiednim. Mm. Jeżeli wiesz, no mam taka warmingówka 3D po prostu, <laughs> ale jak wchodzi, przytrzymasz plastikowym klejem kilka sekund i wszystko się trzyma. I ten... Z, z malowałem, znaczy malowałem, pomagałem malować jeden model na zajęciach jeszcze tam w szkole, yy, taki duszek z yy, taką jakby końską czaszką, z, yy, tak, tak, nie tak, z kosą, tak. tylko z taką... Glazed tak, Stoker coś tam coś tam. No taka powiedzmy włócznia z dużą, taka glewia, hmm. nie? No. Z szerokim ostrzem. Fajnie to wyszło, wiesz co? I, i pierwszy raz wtedy używałem tej fatki Nighthauntowej, night co robi tą taką meteryczną energię, żeśmy... żeśmy Nickelodeon... Oxide, racji, nie wiem, o czym mówię, żeśmy... Oxide chyba się nam Nie, nie, nie, to nie. był ten prekursor kontrastu tak naprawdę, taki Tak aaa, szkal taki, zielonkawy ja i niebieskawy, taki wiesz. Ten Nihilite Oxide miał podobny kolor, ale... Um, to, to jest ten no, niebieskawy, ten taki jest parę lat starszy, natomiast to wyszło wtedy, jak night Home Tak, tak, tak, tak, ta ifa No to zrobiliśmy wedle receptury Duncana, że na biały podkład, mhm. malowało się ten, ten zielony, on wysychał, to już takie robił przejaśnienia mhm. i później się to jakimś jasnym, chyba szarym drybrushowało i wyszło no. całkiem spoko. W cała ta figura wyszła całkiem próba kontrastu właśnie wtedy, nie? No, no i ostat, ostatni projekt jaki zrobiłem to Orki z drugiej edycji, to o, o, ostatnie dni. Nie, wyciągną zespół Są spód. tak samo brzydkie jak moi Marii się z drugiej edycji, są, ale są, ale mają urok swój, mają swój urok nie, nie, nie, nie, niezaprzeczalny. To jest, to jest wiesz co, to jest to, co kiedyś mówiłem w analogii muzycznej. To jest jak fajny zespół na swojej pierwszej płycie. No gdzie właśnie pyta dużo... Iron Maiden zespołu Iron Maiden, tak? Tak, no. że mają, wiesz co, mają dużo ognia, mają dużo takiej iskry bożej chęci do grania, może możliwości techniczne zarówno ich jak i przy, przy nagrywaniu nie są the best. Hmm. Ale nie jest to, tak jak metalika na pierwszej płycie, dużo, wiesz, brzmi to jak kupa, ale, ale jest, wiesz, jest dużo kreatywności i tak dalej, a bierzesz nową metalikę, to bym porównał do nowych trochę modeli tego, hmm. że one są technicznie zrobione, wiesz, hmm. żyleta, każdy detal widać i tak dalej. Ale Brakuję, mam wrażenie, że są wyliczone, po prostu cynicznie wyliczone pod sprzedaż. Dobra, zrobimy to, bo to, to się teraz sprzedaje, to się dzieciakom podoba, to pójdziemy w taką estetykę, zrobimy modele pod tym kątem. tak jakby na nie zarzucił komercji aż takie, po prostu to jest już takie wyrachowanie idące z, tak, z no i wiesz, oni już żeby mogli, wiesz, sami no mogli siedzieć na tyłku i wiesz, pić coca colę na leżaku, nie? to są koleżie tak. Czy Iron który czy którykolwiek inny zespół, że hmm. jak śpi w nocy na znak, to prawdopodobnie palcem się ruszają tutaj, że gra numery swoje, nie? Że jak śpi na znak, to mu na koncie, wiesz, dzień, dzień, się dzień, dzień, dzień, dzień. Ty, tak. się po prostu. Ale właśnie dlatego widzisz. I one, wiesz, one są jakie są te figurki, ale mają ten urok, że mam wrażenie, że ty, ci ludzie jeszcze byli tacy w Games Workshop zapaleni do tego. Tak, tacy, tak, Tacy, wiesz, o, robimy coś fajnego, nie? Druga edycja, wiesz. zamiast no dobra, musimy rynku. kolejną linię puścić, bo hajs musi się przydałem. zgadzać, tak, bo się hajs się zgadzać. No, więc y, zrobiłem to y, i zrobiłem jeden błąd, natomiast y, postanowienie mam takie, że y, miałem nie wchodzić w aeronautikę Imperialism. Miałem nie wchodzić. No, ale Miałeś to... nie wchodzić w kupę rzeczy. No, nie, nie wiesz... i, i, no nie, generalnie nie wchodzi się w kupę. Jest, no, no... Tak. Uda, tak no. W każdym razie e, zakupiłem boksa, bo mi zrobił bardzo dobrą cenę na niego. E, A ale... tak mu nie schodzą? Nie, schodzą, schodzą, tylko po prostu... wiesz, no, jak to Crispin, nie zrobił mi... W ogóle fajną rozmowę miałem z Krispillem. Nie, e, coś... koleś, schodno. Halo. Za śmietnikiem ci to sprzedał, <głos> nie z Instagramem tam. Nie, e, ty, psz, młody, nie sprawa, sprawa jest młody. Sprowadź. Nie, nie chodzi o to, żeśmy tak... Do z z tego snapita ci tam za darmo, jak ci się spodoba, to przyjdź po więcej. Przejdź po kolejne. <głos> w każdym razie zrobiłem dobrą cenę, kupiłem boksa, ale stwierdziłem, że nie otworzę nawet tego boxa do momentu, kiedy nie skończę malować modeli, które mam z Tytanikusa. Bo mam przygotowane 6 Knightów i dwa Tytany. I muszę je skończyć. Jak je skończę na ten swój y, Legio, które sobie wybrałem, Crucius, jak je skończę, to wtedy otworzę Anauticę. Podejrzewam, że to z, zejdzie 2-3 miesiące, to jest może nie jakie te... Legio, to jest y, lojalistyczne. Może do tego czasu, może do tego czasu ktoś, bo już słyszałem, że już wpadli na zasady home jak zrobić, i żeby grać samolotami i y, knechtami razem na jednym stole połączyć no. jakoś te zasady. Nie? Więc jeżeli, jeżeli zrobię oficjalnie, no to wtedy ruszam ze wszystkim, a jeżeli nie, no to po prostu poczekam sobie na zasady i. Znaczy Hombro to jakiś będzie. Tak, ale koniecznie nie, nie no. ja, czy ja liczę trochę na to, że w jakimś World czy gdzieś wyjdzie. He, jeżeli chcecie grać z tym, to na przykład robicie, robicie fazę ruchu y, tytanów, robicie fazę strzelania, tytanów, tam jak nam się te ordery i tak dalej. Hmm a później przeplatacie to fazą ruchu z tego i tego. Tak jak jest na przykład w x że im szybsze pojazdy, tym one chodzą później, bo mogą zobaczyć co się będzie działo. Na przykład one idą pierwsze i strzelają ostatnie, albo nie pamiętam, czy strzelają pierwsze, a idą ostatnie. Któraś z tych formuł powoduje, że pokazuje Ci to, że mają większą, one reagują na to, co Ty robisz i mają większą tą no W, w ogóle tak? nasz kolega od Hamera i notabene z pracy też Roberto, mhm. który jest Hiszpanem. Pojechał teraz na ten turniej X-Winga do Milwaukee. No, to... no on jest dobry to nie tylko on z naszej Tak, pracy. tak, tak, ale jak mm -hmm. mówię z ten, z, Słyszef, z, z, pracujesz... z Z naszych, jakby wszystkich mm. wspólnych znajomych, tak, to wiem, że na pewno więcej osób. Nie, no Ken jest. Nie, nie, ale o, z tam... u Fujicu pracuje jeszcze Ken, który z nim pojechał. A. Drugi kolej z reprezentacji swojego. No Roberto wcześniej wygrał ten frakcyjną jakąś nagrodę, ale w jakimś polskim turnieju. Że był najlepszym graczem. Nie w ogóle w turnieju, tylko tej frakcji, w którą akurat gra. To jest dobra sprawa. No i pojechali teraz i. Ale no, ro Roberto umie, umie w kostkę. No, ogarnia wszelkie zasady. No, więc w każdym czasie to jest mój postęp prac. Chyba więcej nie zrobiłem nic, nie pamiętam przynajmniej. Natomiast zrobiłem jeszcze trochę porządku w bicach, e, e, w, szczególnie w terenach. Wszystkie tereny, które mam kupione gdzieś tam jeszcze w wypraskach są z czegoś, e, są wrzucone w jedno pudło, które muszę po prostu, nawet się ostatnio zastanawiałem Sisim, którego pytałem wiesz, jak szybko pomalować teren, żeby one wyglądały. I doszedłem do tego, że chyba pójdzie w ruch spray ten szary Adeptus Mechanicus hmm. chyba. Mechanicus Standard Grey. Tak, dokładnie. Na to pójdą dry brusze, jakieś rozjaśnienia, wyciągnę detale, wash pigment, żeby po prostu jak najszybciej wypnąć plastik, żeby można było postawić na stół. No i skleiłem w międzyczasie jeszcze to już tak sobie offline, off bo tak już y, muszę chyba to, to określać, bo nie wszystko robię na streamach. Jeden teren do y, orkowych, tych kromlechowych budynków. Orkburg? Ork, or, or, Orkenburg. Tak, um, bo wychodzą nowe i myślałem, mm -hmm. żeby sobie zakupić blending pad, mają taki na Torkowy. Mm -hmm. Orkowy. no. A uh, no masz jakieś właśnie... latałki jeszcze orkowe? No tak, no trzy, trzy. I właśnie chciałem sobie zrobić tak, że e, teraz te, te budynki, które mam, wziąć któregoś razu aerograf odpalić, po prostu je wszystkie, bo są wszystkie w podkładzie czarnym. Lub też jakąś fajną metodę, może taką jak pojazdę robię, że robię brązowy metal, srebrny metal, później wciapuję po prostu kolory na to, żeby wyglądało jak pomalowane przez orki. No, wiesz, gęsta farba i tam żeby różne panele wyciągnę, mm. różne kolorki, tam czerwony, biały, żółty, niebieski. I to wszystko jeszcze raz drobę głoszuje, żeby wszystko było brudne. I no niestety muszę przy tej ilości już zacząć wypychać na stół, bo nie chcę kupować nowych rzeczy. I tutaj mm. nie będę wiesz, wiesz, mówił, że nie będę nic kupował, bo na pewno coś się stanie, chociażby aeronautyki imperialis poszedłem do sklepu. Hmm, za mi to sprzedaż, a za tyle. A. Wezmę. No, więc nie będę się tutaj mówił, że nic nie kupię, ale no, chciałbym wypchnąć po prostu jak najwięcej. To tyle rzeczy mam w pudełkach. To zresztą o pudełkach to pogadamy później przy jakichś tam różnych projektach jeszcze, nie? no? No, więc Na dole widzicie te takie obiektywy, hmm. które troszeczkę podciągnąłem, czaszki. Hmm. To są obiektywy, które można było sobie kupić w pewnym momencie. A co ja mam zrobić na taką? Tak, zgapione są od Ciebie po prostu. Kupiłem kiedyś u Crispina, tam były jakieś kostki takie specjalne, bardzo fikuszne, ładnie wyglądające, ale totalnie nieczytelne do Total. chyba Secret Objectives czy, czy czegoś takiego. No i są te, te czaszki, takie se servo czaszka z taką podkładką, na której można położyć kostkę z numerem obiektywu i podkleiłem je na zwykłe 32. dwójki. I posypałem taką podkład, taką, takim piasteczkiem, jak mam, mam moich Nightlordów, jeżeli chodzi o podstawkę. I one tak leżały niedokończone długo, długo. I wczoraj bodajże pyknąłem yy, czaszki na kolor, i tam znaczy one już były machnięte jedną tą, jedną warstwą. Teraz poprawiłem. I dzisiaj, jak pewnie pójdziecie, to porobię te czerwone oczka. Zrobię łoż na tych czaszkach brązowy zrobię te ranty podstawek także myślę że w jakieś godzinę, dwie się pewnie uporam, z czego z pół godziny to będzie czekanie aż wyschnie wszystko Poprawiam tam jeszcze niektóre rzeczy, bo, bo, bo jak robiłem drybar, drybrush na podstawce to się oczywiście to i owo pobrudziło i nie wiem, co z nimi tak naprawdę zrobić. Czy je zdeponować w stagrafie, żeby sobie ludzie mogli się cieszyć nimi, czy, czy u szwagra znajdą dom, bo zazwyczaj, jak gramy, to szwagier i zigi mają odpowiedź. Jak gramy raz na dwa lata? No, ale wiesz, przynajmniej będą tak. Pikni lakierami, bo będziecie szwagier, pikni lakierem trzymają, bo zostawmy no no. w W stagrafie jest dość rzeczy, więc poza no wszyscy, jak przychodzą, to z reguły, jak grają, to ludzie mają wszystko swoje, więc no. nie ma sensu żeby No, tak się coś... tak. Dokończę sobie to. Dużo niestety od września mi pochłania muzykowanie, bo robimy nowy materiał. Kilka koncertów było do zagrania, przy czym musieliśmy, nasz jeden gitarzysta ze względów rodzicielsko-zawodowych rodzicielsko nie był w stanie zagrać na kilku koncertów. Więc trzeba było też trochę wolnego czasu poświęcić na doszkolenie takiego kolegi, który z nami od czasu do czasu grał właśnie, jak ktoś tam nie mógł na gitarze. I teraz jeszcze kolega z zespołu łódzkiego, Rack się do mnie odezwał, żebym z nimi w listopadzie zagrał kilka koncertów, więc też teraz, zamiast malować figurki, to siedzę i się uczę, uczę się nowych kawałków. Tabulatury czy. No, czy tam wiesz. Niestety wydali nową płytę, bo umiałem ich stary set, bo już im raz pomagałem, ale dużo starych kawałków już nie jest grane i muszę się nauczyć tak z 6-7 nowych, plus przypomnieć sobie te stare, więc jeszcze mam chwilę czasu, więc będzie lepiej niż ostatnie, bo ostatnio miałem 4 dni, żeby się 10 numerów nauczyć, a teraz mam miesiąc, więc mam nadzieję, że to lepiej już, już będzie, jak mi Nie, W tamtym musiałem robić na zasadzie ACDC, wiesz, najprostsza linia, jaka się da. Żeby tylko się z rifami zgadzało, żadnych tam tych kombinacji, bo za, za dużo w za krótkim czasie, nie? No. A z innych nerdowskich rzeczy to co? Kupiłem sobie dwie bardzo fajne książki z wydawnictwa Wesper. To jest takie, nie wiem, siostrzane wydawnictwo do in-rock. Na pewno macie jakieś książki in-rock z biografiami jakichś tam muzyków, kapel i tak dalej już nie tym razem. To jest, ale wiesz co, to jest chyba głów... Mówię też o słuchaczach naszych. To jest chyba główne wydawnictwo, które się zajmuje takimi rzeczami. Kupiłem sobie bardzo ładnie wydanego Adwokata Diabła, który został w ogóle podobno nie tak dawno temu przetłumaczony na język polski, chociaż film z Keanu Reevesem i z Alem Pacino był bardzo popularny swojego czasu w Polsce. Kupiłem sobie Hugo Goes There, przemianowane po polsku jako coś. Oh, okay. Książka tam z, z końcówki lat 30., która y, stała się podstawą do dwóch ekranizacji. The tak, y, y, y, Dwóch ekranizacji filmowych. Tą starszą z lat 50., która jest takim trochę Frankensteinem w, w, w, na Antarktydzie. No i bardziej, tą bardziej znaną wersję y, Johna Carpentera z lat 80., a która jest jednym z moich absolutnie ulubionych filmów. Ilustrował ją bodajże Jacek Kamuda. Przepraszam, jeżeli przekręciłem imię. Fajnie to wygląda. Oczywiście to jak wygląda stwór z filmu się trochę nie zgadza z tym jak wygląda w książce, no ale jakby do przeżycia jest to. Maciej Kamuda. No? Mam, Maciej Kamuda właśnie, nie Jacek. Mam wersję, jestem legendą Mattesona, gdzie główny bohater jest opisany jako wysoki blondyn, a ta wersja książki wyszła po ekranizacji z Willem Smithem, więc w książce jest Wysoki Blondyn, a na okładce jest Will Smith. <grym> więc jakby się nie będę przypierdzielał do, do oprawy graficznej, a treści. I z, z jeszcze jednej nerdowskiej rzeczy udało mi się w końcu, za w miarę normalną kasę, bo ludzie strasznie sobie za to dużo wołali. Do Vampira Średniowiecza dorwać w bardzo naprawdę dobrym stanie, jak na paroletnią książkę, Transylvania by Night. Jest to tyle fajny setting, że y, można sobie rozegrać kampanię Wampira Dark Ages w Polsce. Bo jest no. cały opis, y, jacy, co się dzieje u nas w naszym Neck of the Woods. nie Jest opis Krakowa, więc można sobie na przykład po żyć w Krakowie, Wieliczce i w okolicach. Pojechać sobie do Czech, y, na Ruś Kijewską, do Bułgarii. Fajnie, fajnie, to jest. Także jest. Jest. W jest, jest, jest tak, ca, cały ten. Zresztą widzicie tutaj, nie? Jest cały opis Polski. Okej. Okay. Ma już strony. No bo zazwyczaj tak jest, wiesz, na, ka, na każdą masz. No, ale jest jest tym Wiesz co, bo jest później masz, później masz więcej jak masz na przykład postaci, którymi możesz sobie zarządzać. NPC, takie proponowane oczywiście NPC, -ki. więc jest całkiem, całkiem fajnie czy znaczy, no. patrzę na te książki, co, co, co pokazałeś, tam mm. Adwokat Diabła i wiesz, wiesz, ile mnie kosztowały? No. 20 chyba złote sztuka, plus koszt wysyłki, więc 30 tam... No to dobrze, skamarki. bo kosztują 40 To jest chyba odlewy z Chin tych książek. <laughs> nie, prosto z wydawnictwa, wiesz, nie od... Nie od, nie nie, nie od dystrybutora, tylko tego i one no. są tam... W, wiesz co, najlepsze ja to... Yy, przedpremierowa wyprzedaż, czyli czterdzieści off. Sztuki poszły. Nie? Znaczy, wiesz, no inna sprawa też taka, że, że powoli, powolutku, papierowe książki. O nie zgodzę się z tobą. Znaczy... Ja, ja, ja jakoś nie potrafię czytać y, cyfrowo. Miałem Kindle kiedyś, w swego czasu, jak dużo jeździłem autobusem, nie. Mm. Bo jeździłem jak pracowałem w Anglii, to jeździłem do pracy autobusem, wracałem, siedziałem tam, przerwy i tak mm -hmm. dalej. Telefony jeszcze nie były takie, żebyś mógł czytać na telefonie y, wygodnie książkę to miałem, Zawsze miałem Kindle, wiesz, gdzieś tam w plecaku i czytałem dużo książek. Dużo książek z Horyzji Horusa czytałem na Kindle, nie? Mhm. Eee, ale jak jestem teraz tutaj lokalnie w domu i po prostu siedzę, to niestety, wol, niestety wolę wziąć ten papier i wolę wziąć, sobie, wziąć coś fizycznego do ręki. Nie wiem. Ja też poza, wolę... tym jestem, poza tym jestem kolekcjonerem. Ja lubię mieć... Jak książkę mam, to... Głupie to jest, ale lubię, że jak wiesz, ktoś wejdzie no, do mnie do, do pokoju widzicie: Ej, mam książkę, czytałeś ją? Tak, i mogę Wam o niej coś powiedzieć. W jaki sposób zainicjujesz rozmowę e-bookiem? No ni chuja po prostu, no, nie zrobisz Masz, tego. dla dla przejrzyj sobie te układaczki tak. małe, co są <laughs> Porozmawialiśmy, kurczę. Nie? Ale chciałem powiedzieć coś na temat tych książek, że bardzo fajnie są wydane, bardzo fajnie, jest twardo prawa i w ogóle papier bardzo tak, fajny. fajny i podoba mi się, że każdy, do każdej dostaje zakładkę. To Ale zakładkę, nie jakąś generikową zakładkę z, z logiem wydawnictwa, tylko z tematem adekwatną do, do jakby treści, tam. do ilustracji, które się w książkach znajdują, bo są to książki ilustrowane. Tak, no są jakieś tam w, w IT są jakieś takie malutkie obrazki od, od czasu do czasu. Nie, nie, tak? nie, są też duże takie ilustracje, jak, jak się zobaczy, jak spojrzysz. Mhm. Są takie ilustracje, jak mieliście na przykład, nie wiem w Harry Potterze, czyli na początku danego rozdziału jest taka mała ilustracja, ale od czasu do czasu jest taka na całą stronicę. Wonderful. No z książek, tak jak możemy coś o książkach, jeszcze, to, to z książek, z komiksów co prawda. Kupiłem no. ostatnio sobie y, Batmana, y, Jezus Maria. Postowałeś na tym. Tak, co? White Knight. White Knight, tak. Kurde, jaka historia, ja pierdę, naprawdę. Jak na koniec. Jak Batman zostaje biały superlistą. Nie, nie, właśnie nie. <śmiech> właśnie nie Batman. Właśnie nie Batman, <śmiech> Joker. Jak Joker zostaje dobrym, a Batman jest złym. A, taki tak. Przez chwilę. No. Ale po prostu historia jest naprawdę fajnie opisana. Opisana jest właśnie z perspektywy przez długi okres długi, długi czas czasu, przez z perspektywy Jokera, mm -hmm. jakim Batman jest psycholem i jak ludzie w gota mają badość, nie? Aha. No i wiesz, jakieś tam tematy, że jest budżet w ogóle w Gotham otwarty na um, eksterminację. Nie pamiętam jak się nazywał dokładnie, jak określili, ale budżet na zniszczenia powodowane przez akcję Batmana, nie? No <grym> tam Batmobilem po dachach, wiesz, mosty Aha. zawala i tak dalej tam. 3, 3 triliony, czy tam 3 biliony dolarów ma ten budżet i tak dalej, nie? No, ile to miasto kosztuje pieniędzy, a później tak w trakcie komiksu to mały spoiler nie? Ma w trakcie komiksu czytasz nie, Tak, tak, ale Wayne Industries płaci 100% tego budżetu. nie? <głosy> Także baton sobie jeździ i tak z drugiej kieszeni wysuwia i mówię, płaci to wszystko. Dobra, no, no, rozrabiałem, masz. nie? <głosy> tak, tak. tak. Ogóle, bardzo fajna historia, kreska jest taka absurdalna, że czytałem ten komiks kilka godzin, bo po prostu tak jak normalnie, komiks, tam komiksy Gwiezdnej Wojny czy coś, nie? to przerzucam sobie stronę, no fajnie, fajnie, czytam, czytam i przerzucasz te strony. Tak, hmm. tutaj przerzucasz strony, tak masz taki moment, że przerzucasz, przerzucasz, przerzucasz, nagle nie się na stronę, bo jest, wiesz, są takie kluczowe elementy, mm -hmm. kluczowe jakieś tam sceny, Nie są zrobione tak zajebiście, że po prostu... no absurd Rewracę, no. polecam. Nie kosztowało dużo w Empico, kupiłem. Mm -hmm. Super sprawa. Dobra, szwagier A jak z twoim warsztatem? No W związku z tym, że przerwę mieliśmy troszkę dłuższą niż zwykle, to się trochę odłożyło. Przede wszystkim przepraszam za brak fotek w poprzednim odcinku i tak na szybko wspomnę co wtedy było i wstawię fotki. To było 10 taktykali z drugiej edycji pomalowanych kontrastami. Już nie będziemy wchodzić w indywidualne fotki, tylko jedną zbiorczą pokażemy. Poza tym intercesorzy z czwartej kompanii i tam są specjaliści do Kiltima, po kolei jest to Koms Specialist z Opspexem, Scout Specialist, którego potem doczytałem, że chyba intercesor nie może być scout specialistem, no ale trudno. Weteran z wieńcem laurowym. Demolitions z granatami i snajper ze świętymi kulami do Poltera. Był też kapitan White na motorze pomalowany kontrasem Apothecary White. Eee, I chyba ostatni model, który w tamtym odcinku wymieniłem, to był Chapter Ancient, czyli nosiciel e, sztandaru zakonu Ultramarinsów. Nosicie to jakby to choroba jakaś była. <laughs> natomiast dalej cisnąłem no dalej cisnąłem Elity to już są rzeczy pomalowane od czasu ostatniego odcinka i to są tak Victrix Honor Guard to są dwaj przyboczni no Hero. w pudełku no właśnie, bo w pudełku się je kupuje z Kalgarem i Kalgara jeszcze tego nowego nie malowałem ale w Flafie Victrix Guard to jest Gwardia Gulimana, Lorda Commandera Imperium no w każdym razie to są Primarisi, skrzyżowanie Primarisów i starych honorgardów yy, z Powersordem i. Prawie identyczne hełmy mają, nie? Tak, takie ze skrzydłami na początku. Takie nie to, nie to laury, nie to właśnie Takie skrzydła, jak w albo... Warcrafcie trójce mieli, jak w Pierwszą grałeś, tak? Mm -hmm. yy, Także tak. I oni, oni wyglądają troszkę jakby byli odbiciem lustrzanym, ale nie są stoją faktycznie bardzo podobnie, ale też ten ma płaszcz trochę inaczej, ten ma trochę inne detale, gdzieś tam nogę bardziej w bok, mm -hmm. tam inaczej trzyma miecz i tak dalej, i tak dalej. Okay. E, następnie Chapter Champion, to jest też z tego starego, fancastowego pudełka koleś z długim mieczem i krótkim gladiusem e, wchodzi on cały na złoto <laughs> e, dwóch Honor Guardów z tego samego pudełka dużo ozdób ultrasowych tak, płaszczy i tak dalej yy, dalej jednego Invictarus Suzereina pomalowałem mm -hmm. bo trafiło mi się na Allegro kupowałem coś tam innego i przy okazji koleś miał na sprzedaż właśnie jednego, jednego Suzeraina i to było, że tam to jest odlew firmy trzeciej było troszkę nadlewek do usunięcia, no ale dało się to powiedzmy w miarę odratować i jako tak wygląda. Żeby I dla osób, które nie wiedzą, to jest Herez Chorusa to jest, to jest gwardia przyboczna. Znaczy nawet nie, bo to była duża formacja we Flafy, to jest setki ich było, tylko że oni byli do najbardziej jakby elitarnych zadań wybierani tak. i najbardziej byli przyszkoleni do Niewojskowych zadań, czyli właśnie administracja, polityka, logistyka, I takie rzeczy. Jeżeli chodzi o Crunch, to Long Story Short to są terminatorzy z PowerAxami, które znaczy, atakują no, na inicjatywie. Power Armor oni mają. Tak, ale jeżeli chodzi o potrzeby zasad, to mają Artificer Armor 2, no, 2 plus, plus, no. plus tarczy, którym im daje 5, czyli tak jak byli w Boarding Terminatorce. 6. Tak jak byli w Terminatorce. No, i, i, to porki mają I mają toporki tak? z AP2, które. Na szóstkach łądują automatycznie i atakują na inicjatywie. I chyba mają weapon A 5, więc no właśnie, są no i bardzo, i... bardzo dobrym unitem. Jeśli chodzi o 40, no to tam patrzyłem, co mogę wziąć, co ma power weapon albo relic blade, mm. bolt pistol i tarcze, no, nie ma boarding shields w mm. 40. Są storm shieldy albo mm. combat shieldy. Mógłbym go teoretycznie jako company weterana puszczać, ale Myślę, że go będę używał Counts as Honor Guard i po prostu nie będziemy brali uwagi pod uwagę, że ma taczy. Albo Wiesz, jako no, jakieś HQ go możesz nawet wystawić, jakbyś się upadł. No, na no, upartego może też. Nie. W każdym razie dalej. Yy, dalej idąc z, właściwie nie z Elitami, tylko HQ. Trzech tych marinów pomalowałem, z czego pierwszy to jest yy, żywiczny, taki servo harness, czyli ma te cztery rączki na plecach, jedna ma plasma cutter, jedna ma flamer i ma też Bolter MasterCrafted. Można go nadal chyba na GW kupić, wydaje mi się. Mimo, że to jest dosyć stary model. Następnie jeszcze starszy model, bo to z drugiej edycji jest TechMarine. Taki ma pozę, jaką można się spodziewać po drugiej edycji, czyli stoję i kucam do kupy. No i tam plecak z servo arm, Dałem mu plazma pistol i ma domyślnie ten topór mechanikum, czyli Powerax. Trzeciego TechMarina już zrobiłem kitbash z różnych bitców, z różnych źródeł. tam helm jest od pilota latałki mar marinowej. Mm -hmm. e, naramienniki są od strzelca z Rhino, bo tam są te takie z Logo mechanikum, mm -hmm. e, Klata od czegoś tam, nogi zwykłe chyba Mark 6, e, Topór tam przerobiłem, żeby miał tą zębatkę mechanikową. Mm -hmm. A servo arm miałem metalowego bica takiego w kształcie litery L i jakby dodatkowy przegub. Dorobiłem tam mm -hmm. z PCV i bicu, żeby to była dłuższa taka torączka ta i ma serwo ARM na plecach. I będę jeszcze czwartego robił. Tech Marina z Conversion Beamerem. To jest taka broń, która strzela promieniem, nie wiem, antymaterii czy czegoś, i na im cięższy cel trafi, tym więcej obrażeń mu zadaje. I im, Im dalej jest ja, z... chyba tym mocniej. Chyba tak, że tak. z czasem nabiera siły. Wiesz co, znaczy nie, jak wydaje mi jak... się, że w książce teraz yy, przetłumaczyli to jako konwerter energii? To jest, że on, no tak jak mówię, to jest chyba antymateria, mhm. na zasadzie wiesz, sci-fi science, tak, mhm. że antymateria, im więcej materii napotka, tym silniejsze jest wyzwolenie energii, czyli eksplozja, mhm. więc jak strzelasz zwykłych piechociarzy, to on tam zadaje damage 1, a na przykład jak strzelasz, nie wiem, to damage 3, czy coś takiego. Mhm. I jeśli chodzi o modele, to był tylko jeden w historii model, z tego co wiem, oficjalny Techmarina z Conversion Beamerem i to był Techmarine Astral Claws'ów z Forge World'u. Astral Close to są ci, którzy potem stali się czerwonymi korsarzami, czyli mhm. ci, którzy wywołali bada War. No i tak, żeby zrobić ten Conversion Beamer, no bo tego modelu nie będę teraz u Chińczyka szukał czy gdzieś tam, tylko zrobię kitbash z bits'ów, które mam, a ten sam Beamer kiedyś jak kupowałem jakąś dużą porcję figurek i bitsów od Game Cave, tam budynki ten Imperial Sector, hmm. jeszcze jakieś tam sierżanta Tateliona i tak dalej to też była wypraska za nie wiem, 10 zł wypraska bitsów y, mechanikum chyba po Skitarii Rangers czy Skitarii jakieś takie tam bronie zostały tam ma, małe rzeczy, tak? to z tego nie złożysz absolutnie ale z racji tego, że to jest broń mechanikum, ma ta takie cewki różne, takie kształt taki mechanikowy, to z tych biców przerobię, żeby był w miarę wierny ten konwerszny biemer. Jakbyś chciał, to przypomnij mi, przynieść, mam tarcze nekrońskie. Yy, I te tarcze nekońskie są takie właśnie z jakimś takim yy, kulą pośrodku, mm -hmm. z jakimiś właśnie odstającymi różnymi rzeczami, tak jakby one się wiesz no ja takie. Jakby ja by mi brakowało do konwersji to jak najbardziej się. Gdzie się. Gdzieś jako jakiś tam panel zasłaniający coś. Spoko, to, no, część gdzieś. Także na pewno będę robił tego Dechmarina. No ale wracając do tego, co pomalowane. Mam pomalowanych ośmiu sterngard weteranów i na dwóch ostatnich dzisiaj rano psiknąłem podkład. Dowodem jest na to uwalony w Chaos Blacku palec. Tak, potwierdzamy. <śmiech> potwierdzamy, <śmiech> jestem uwalony. Yy, także Sterngardu, do... Stern wam jeszcze nie pokażę. No chyba, że skończę przed montażem podcastu. Bo jak będę robił zdjęcia, to chcę, żeby cały unit już był skończony. Yy, w każdym razie sterngardów skończę i potem będę jechał Terminatorów, dalej pierwszą kompanię. Natomiast rzeczy jeszcze pomalowanych, pomalowałem 10 skautów. Starych, dobrych, plastikowych skautów bez żadnych wydziwiania, modzenia, wymieniania główek i tak dalej. Po prostu skauci z heavy bolterem i tyle. No i do skautów też towarzyszący sierżat Telion w metalu. Ileś tam lat temu kupiony. Jest to jeden z modeli takich, no nie wiem, z czasy czwartej edycji chyba coś takiego, no że, jest który to. się bardzo dobrze za zdaniem utrzymał i proporcje ma fajne i detale, no nie zestarzał się jakoś ten model yy, poza tym pomalowałem kilka mechów do BattleTech'a, ale jeszcze ich nie pokażę, pokażę jak wszystkie pomaluję generalnie poszedłem w ten sposób, że zobaczyłem sobie wartości punktowe tych mechów, które mam w pudełku tam starterze trzeciej edycji który kiedyś kupiłem mm. okazyjnie. i podzieliłem tak, żeby były dwie strony które mają mniej więcej tyle samo punktów pod kątem graję kiedyś tam. I jedną stronę maluję na y, erydański Lekki Pułk Konny, czyli erydani Light Horse. Mhm. To są takie, no, kamuflaż powiedzmy. Piaskowy, brązowy, zielony, no, no. i niebieski spod kolor, gdzieś tam na tej kabinie pilota, tak, czy tam na broni. Y, a drugi robię Marik Militia, czyli tam Milicja Domu Marik. Y, I oni są fioletowi z highlightami czerwonymi i niebieskimi. Mhm. Także w miarę to kontrastuje ze sobą, jak na solę się podstawie na pewno nie pomylisz, kolei, który jest tak? który. Kiedyś ich skończę, jak mi się. Przejdzie mi klimat na 40. I jesteś, to... jest, jak jesteśmy przy konnych klimatach, byłem. W... Czekając zresztą na Ciebie w piątek, żeśmy razem na imprezę jechali. Byłem w Empiku i nie wiem, czy masz. do Wrzesie 39 9 tak, ułani ja Czekam jali. na nową wypłatę i kupię sobie prawdopodobnie co najmniej 6 pudełek. No. go no. big or go home no. i ostatnia rzecz Luke Skywalker z gry Imperial Assault czyli Imperium Atakuje to jest rzecz, którą sobie kupiłem w maju 17 roku na podróży poślubnej w, w Słowenii no i czekał, czekał, czekał, czekał biedny w podkładzie, aż wreszcie się doczekał pomalowania zagłoska, którą miałem to jak pomalować miecz świetlny no bo jak widzieliście miecz świetlny w Wiedzych Wojnach to zawsze rdzenie z białych biały. I dookoła jest jakiś kolor. Do tak? świata, no. To tak no tak. i Luk miał w tej wersji z powrotu Jedi miał zielony miecz, mm -hmm. który zbudował sobie w domu. Y, Obiłana Kenobiego na tatuin tam z bitców które zostały po Obiłaniu. Które kupił na Lego Tak. Uczanny. <laughs> <jumpy. laughs> osobisty. A no to dlatego szedł do pałacu. <laughs> no, no i myślałem, jak to, jak to ugryźć, jak pomalować cylinder. Tak, mm. żeby był biały rdzeń i zielona poświata i wybrałem sobie w ten sposób, że dwa kąty, które mm. będą jakby wyjściowe, pokazowe. Mm. Że jeden sposób ustawienia od przodu, jeden sposób ustawienia od tyłu to będzie kąt, pod którym robię zdjęcie. I tam jest zrobiony tak, że jest biały rdzeń, a dalej po bokach jest zielony. Więc ja jak bym... przekręcisz go o 90 stopni, mm. to jest cały zielony metr. Wiesz co, ja bym spróbował, tak jak powiedziałeś, ja bym chyba spróbował jakimś zielonym glazem to zrobić. No, ale, to też, ale to z każdej strony by wygląda tak samo. Tak, jak tak że to, że nie, nie, nie, nie. Żołowy, i nie. później wiesz, wyciągnąć jakąś kreskę, bo tak wiesz, myślę głośno w tym momencie. Ale nie? to też jak zrobisz kreskę, to wiesz, ale mówi, tylko z jednego konta tak Ale nie, no bo to, to nie może być tak, że będzie ci z każdej strony. No, nie, bo no, no, nie, bo, się... nie da się, to fi fizycznie jest niemożliwe. Także tak to, to, co na zdjęciu zobaczycie, jeden rzut z przodu, jeden rzut z tyłu, to to są tam, gdzie jest biała kreska. Ewentualnie tą cewkę nekrońską byś mu uciąć ten miecz i tą wstawić z Albo z klosków Lego. No, no, no, dokładnie. w ten sposób. Wziąć klocek LEGO, który jest zielony. wiertareczką, ręcznie, bo przecież nie używałby tego sprzętu, bo jest taki no, jest takim amisze, a, a, a, amiszem. Wydrążyłby środek, bo żeby tam światło, który, światłowód i dopiero, bo i małego Leda by mu tutaj rękę zamontował. Ale nie, zupełnie już nie zgrywajcie. dałoby się to właśnie w ten sposób zrobić, tylko że to no, jest warty zachoduje. No. Ale i tak zrobisz to zdjęcie na półkę, postawisz tego, w jakieś diaramce z tego kąta sobie go ustawisz, bo od frontu się będzie oglądało i styknie, Czy wiesz, znajomych, którzy grali w Imperial Assault, jakie jak, jak wrażenia. I na przykład właśnie Roberto, o którym wspominaliśmy, mówi, że super gra. Drugi koleżka... Imperial z... to jest ta planszówka, ta zamknięta, no, tak. to nie jest ta wargame. To jest taka trochę gateway game powiedziałbym, bo to jest planszowe. nazywa, I się nazywa ta legion. legion, legion to jest ta duża, okay. To jest bit pełnoprawny bitem. Mm -hmm. Natomiast Imperial Sword to jest taki gateway game, że tak, troszkę w Legionie są wyżsi, z tego co pamiętam. Mm -hmm. Imperial Sword to jest planszówka, na zasadzie planszówki. I to jest w ogóle, jeżeli jesteś graczem, to grasz rebelią. A jeżeli jesteś mistrzem gry, to grasz imperium? Mhm. Może, tak. Można powiedzieć, że imperium to, jest, to nie jest PVP, to jest PVE. I environment to jest imperium, a player to jest rebelia. Ale że mistrzem gry właśnie koleżka mówił, że też gra się równie przyjemnie. Yy, no bo to rebeliantów masz nie wiem, masz jednego który Jak ginie, to koniec gry. A jak zabijesz Turmowca to zdejmiesz pionek i potem możesz go znowu Postawiam. wstawić, tak? no, coś w tym stylu powiedzmy. Także nie wykluczam, że kiedyś bym And sobie skurwał... And of hench, Tak, <laughs> którzy nie potrafią niczego trafić. Tak. Powinni mieć, trafiasz na siódemkach <laughs> na d No w każdym razie może kiedyś, może kiedyś. Na razie luk jest swoją no, potrzebę pomalowania Star Warsu zaspokoiłem tym fiksem i jadę czterdziestkę. Także tak, no tyle się tego uzbierało, foteczek dużo. Na szczęście, wszystkie albo prawie wszystkie są. A na pewno do czasu, jak będzie odcinek, to będą wszystkie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, i <śmiech> mam nadzieję, że w następnym odcinku mój warsztat będzie już mniejszy, ponieważ przerwa będzie mniejsza do odcinka. Tyle. Oby przerwa była mniejsza. Nie. <śmiech> tak. Życie na mnie ułatwia, tak. No dobrze, to cóż, mamy trochę nowości do nadrobienia, o, trochę, bo chcielibyśmy nie przegapić nic i, że tak powiem, podzielić się z naszymi opiniami na temat wszystkiego, co wyszło od ostatniego odcinka, więc przygotujcie się, przygotujcie portki, bo będzie tego trochę. Jeśli byście chcieli przeskoczyć do następnego działu, to gdzieś tutaj powinien się pojawić na YouTubie znacznik lub też w opisie będą, więc zerknijcie sobie. No i co, jedziemy, nie? Jedziemy. Zaczniemy sobie od newsów z Warhammera 40 000, no bo to jest zawsze był główny temat naszego podcastu. No i co? Kolejność, w której będziemy mówić o newsach, niekoniecznie pokrywa się chronologicznie z tym, jak one wychodziły, tylko bardziej sobie posrotowaliśmy na tematy uporządkowane mhm. luźno. A więc kodeks Space Marines. Jak wiecie, na pewno Space Marines dostali nowy kodeks. Yy, I to jest chyba pierwszy przypadek, że Armia dostaje nowy kodeks w tej samej Druga edycji ta. gry. Druga edycję kodeksu. Widwojeczka tam jest dopisana. To? Jak na razie trzyma się Games Workshop tego, że ósma edycja ma być długo. Ale to, to za chwilę zresztą coś powiem na ten temat. Albo teraz powiem od razu. No, tak jak wiecie pewnie, wyszedł też, nazywa się to zaupdate'owany rulebook. I to jest rulebook, który... Ma w sobie to, co było w Chapter Approved, mm. ma to, co było w FAQ, w rat ach i tak dalej. No, po, słuchajcie, jak popatrzymy sobie, jakie są różnice między tym rulebookiem, a pierwszym rulebookiem ósmej edycji, a jakie są różnice między rulebookiem 7 a 6. w siódmej doszły ale obiektywy. w stosunku do szóstej. Powiedzmy, mm. że to była duża zmiana. No ale i, poza i tym... Psychic Face się cały zmienił. No okej, okay, dobra. Zmienił się Psychic Face, nie, nie mówię, bo nie grałem nigdy w Psychic e, Poza tym, nie wiem, co się zmieniało. No, formacje doszły, mamy cały bloat taki, co zabił tą edycję. Formacje pierwsze, wydaje mi się, że jeszcze pod koniec szóstej były. Jeszcze przed siódmą. Nie będę się kłócił, bo, bo nie jestem. Wydaje taki. mi się, że pierwszy, nie wiem, nekroński nekroński dekurion, czy coś takiego był jeszcze pod koniec szóstej. Tak mi się wydaje. W każdym razie, Może być, no. no mamy edycję 8.1, tak naprawdę. Mhm. Z punktu widzenia finansowego, czym to się różni od w Drukują nowe rulebooki, ludzie kupują nowe rulebooki, wychodzą nowe kodeksy, jak w nowej edycji. Więc nazwa, że ósma edycja jest wieszna, jest tylko pr tak naprawdę. No jest, ale wiesz, bo z reguły było tak, że przychodzi nowa edycja, ona zmieniała coś, znacznie zmieniała, tak? Z wyjątkiem przejścia z szóstej na siódmą. Tak, z wyjątkiem, z wyjątkiem przejścia z szóstej na siódmą, z, wiesz, z przejściem czwartej na piątą zmienił się cały kombat. Z, wyjąty, z przejściem z piątej na 6 zmienił się combat no. znowu. Tak, no i pa, zwróć uwagę, ile lat przerwy było wtedy między edycjami. Tak, Tak, teraz już trochę jest tego na. na no trochę teraz szybciej, minęły dwa lata. 2 lata. Moim zdaniem oni podejrzewają, że zrobią tak, że edycja będzie na przykład na jakieś 5 lat, 6 lat i tak, tak jak kiedyś. Mhm. I w międzyczasie będą to nazywać właśnie edycjami 8.1, tak jak to mhm. mówisz, um, mimo że oni tego nie nazywają oficjalnie, e, bo. Wtedy nie było czegoś takiego, nie było FAQ co miesiąc, nie było FAQ wielkiego, wiesz, jakiegoś FAQ co pół roku, czy tam, nie, zaraz wychodzi co pół roku. FAQ wychodzi co pół roku. Big FAQ wychodzi co pół roku. A na roku. chapter y, approved co rok. Co rok. Mhm. Wtedy nie było czegoś takiego. Był chapter approved, ale one nie edytowały zasad, one po prostu... nie ...dodawały, <klujemy> dodawały. dodawały różne mhm. rzeczy, e, nie musiałeś wnosić nosić chapter approved na grę, po prostu w chapter approved były dodatkowe rzeczy, a nie te, które potrzebujesz w podstawie. Mhm. Teraz mamy coś takiego, no, w, słuchajcie, w dobie cyfryzacji wiem, że na jak kupisz podręcznik, który jest prawda, droższy na iTunes'ach, czyli na, na, na, na samozmawianiu Apple, to masz automatyczne aktualizację. Bez dopłaty. Bez dopłaty. Mm -hmm. Więc płacisz więcej, bo pamiętam, że jakiś czas temu orientowałem się, że książka, jakiś podręcznik, yy, strzelam teraz ceny. cenę, kosztował 30 dolców, a na iTunes'ach kosztował 60, ale nie jest napisane auto-update, czyli wychodzi, tak jak teraz, kupujesz kodeks Space Marine, o której chodzi. O to, chodzi, o to, chodzi. Plus Pewnie. No chodzi lub wszystko zaktualizowane, no. nic nie musisz robić. Wcześniej wszystko... już o tym rozmawialiśmy, ale nie wydaje wam się, na, że na horyzoncie. Nie mówię za 5 lat, nie mówię za 10 lat. Wisi ci po prostu subskrypcja. Że będziesz miał ileś tam subskrypcji do Warhammer App. I na przykład, jak masz jeden kodeks, to Cię to kosztuje 10 dolarów miesięcznie, a jak chcesz wszystkie kodeksy, to na przykład 90 dolarów. Czy to by było złe? Nie, tylko mówię, czy słuchajcie, że... nie, nie wydaje ci się, że to może pójść w tą stronę? czy może pójść, ja bym był jak najbardziej za. Subskrybujesz Netflixa, subskrybujesz HBO GO, subskrybujesz wiele rzeczy. Co więcej, gry, które teraz kupujesz, jak się okazuje, ty nie kupujesz gry. Ty kupujesz prawo dostępu do gry. No, Steam, na Steamie tak, ale. Steam, na GOG nie ma takiej Na na Tak. GOG nie, ale Steam, Elektronic tak, Arts, wszystkie tak. inne, Kupujesz prawo dostępu do gry i płacisz część, część tej ceny, kupujesz za podatek. I nigdzie nie jest powiedziane, że w, w pewnego dnia nie mogą ci tego zamknąć. Po prostu. Zamykamy Steam, a, nie ma. Zamykamy z Steam, a, do widzenia. Posprzątaliśmy. Tu są twoje segle. Y, na przykład, nie? masz. Tu są twoje segle. Y. Więc ja osobiście. Ja inaczej, nie jestem graczem aktywnym, więc dla mnie ja lubię papier, bo ja sobie papier nie muszę go aktualizować, mm. zawsze niezależnie kiedy sobie go wyciągnę i sobie go powiem. I zawsze będziesz miał takich ludzi. Nawet jak będzie subskrypcja płatna, zawsze ktoś się znajdzie, który porobi screenę i puści to gdzieś na, na torenty, eee. nie, Zawsze, więc zawsze, no będziesz, puka, miał... Będzie zawsze będziesz miał ludzi, którzy <laughs> będą działali z PDF-a, zawsze będziesz miał, z tego offline'owego PDF-a. Mm. Ale masz ludzi, którzy grają w turniejach, którzy grają aktywnie, którzy grają... Aktywnie nie, nie no właśnie mają, mają kilka armii i dla nich wydanie 15 dolarów miesięcznie za to, żeby wszystko było up to date zawsze. Wychodzi update, następnego dnia, albo tego samego dnia wychodzi update na stronie, już jest w moich top plikach. I też nie musisz kartkować sobie fake wiesz, co, masz na brzone, yy, no, no, gdzie powinno być. po no. prostu jest aktualizowane wpisanie. Dlatego też chciałem mhm. dążyć, że na pewno byłoby to zajebiste dla graczy turniejowych, albo dla ludzi, którzy powiedzmy grają bardzo regularnie, na przykład kilka razy w miesiącu. Natomiast górne, dla zale, Są dla, ludzie, którzy grają kilka razy w tygodniu. No, no, dla brodnych kazuali takich jak my, że gramy wiesz, raz na jakiś czas. Są, są, powiedzmy, mamy takie zrywy, że się gra częściej, a potem na przykład przez 2-3 miesiące się nie gra wcale, albo nawet dłużej. Tylko widzisz, to, to nie było, wiesz, subskrypcja, subskrypcja nie byłaby yy, zajebistą rzeczą, no ale yy, to jest wszystko ok, póki fajnie, masz dużo opcji. Tak, właśnie że są póki opcje. masz tak? wybór, możesz to jest tak, zajebiście. Możesz no? w inny sposób, możesz tak. Ja tak. sądzę, tak. że oni się nigdy nie pozbędą książek. Mm -hmm. Nigdy się nie pozbawiamy. No mają przebicie na tym. Tak? Mają przebicie i to oni wiedzą, że to jest kolekcjonerka. Wiedzą, no. że są ludzie, którzy kupują książkę tylko po to, na półce żeby. Żeby, żeby przejrzeć fluff, przejrzeć lore, czy się coś zmieniło. Bo, bo są ludzie, którzy ogarniają no. każdy szczegół. Część z zasadami w ogóle omijają. Po prostu nie mm -hmm. czytają ich, bo są te ludzie. Mm -hmm. I ich na półkę. Tak tak jak jak ja? Dlaczego czarne książki Forge do Herezji są takie, że crunchu to tam masz, nie wiem, jedną trzecią, jedną czwartą, powiedzmy, a reszta to są normalnie te, abyś czytał, nie wiem, yy, działania na morzu, w, tak, tak, tak. W wojnie w na Pacyfiku, tak? tak. No, no, w masz książki. mapy bitew, masz opisy, wszystko. Tu taka jednostka brała udział, taka kompania itd., tak? i tak dalej. Super, że te książki czyta i są pięknie wydane, jak Sisi mi pokazał. No właśnie. Sisi ma oryginałki. O kurwa, wiesz? Z tymi bo jak ktoś chce sam kracz, to sobie kupuje, jest, kupuje tak czerwone booki z Forge'a, tak, gdzie mm -hmm. masz tylko zasady. Tak. I to jest podręczne do grania, bo jest I częściej. Masz, I gry. potrzebujesz wtedy dwóch książek, bo potrzebujesz ten y, army list, gdzie masz y, konkretne te unity pod dany Legion. Mm -hmm. I potrzebujesz tej, która jest tak naprawdę rulebookiem, ale równie dobrze możesz ten stary rulebook z 7 wziąć i tam po prostu sobie dopisać pomniejsze zmiany, które mm -hmm. nastąpiły i tak. Także wracając do tematu. Fajnie, że. Znaczy, dla mnie nie ma problemu, żeby aktualizować to cały czas. No, zmieniają się czasy, zmieniają się, zmieniają się podejście. Nie tak jak kiedyś mielibyśmy już dziewiątą edycję, tak teraz mamy aktualizację. Poza tym te aktualizacje są tak płynne, że. Znaczy, ja myślę, że to będzie może trwało, dopóki się zarząd nie zmieni. Bo przyjdzie ci. Nie, przyjdzie nie dnia, mam... ale nie, nie, nie. Wiesz o co chodzi? Pracujesz w dużej firmie. Tak. Przyjdzie jakiś inny żopek który nawet, jak mu będą mówić, nie, to działa, to działa. Nie, wiecie co, ja mam inną wizję. <g々> Rozumiesz, że to jest. Ale tam masz jeszcze High Lords of Terra, którzy są co prawda w lore, ale tam też masz zarząd GW, który decyduje o tym. To nie może być jeden człowieczek, który to wszystko zmieni. I sądzę, że jeśli nawet by próbowali, to aukcjonari akcjonariusze. Ak, ak akcjonariusze nie ma na to nie pozwolą, bo wiedzą, że to się teraz sprzedaje. GW idzie w górę cały czas. To wystarczy, że wiesz... Sprzedaż im zacznie spadać i będą musieli wymyślić coś nowego. Ale na razie się na to nie zanosi. Nie, nie, nie. Ja nie mówię, na razie, że to nastąpi wiersza. No, na Zaraz Wam zdaniem robią wszystko dobrze. Mimo tego, że ludzie narzekają na niektóre rzeczy i tak dalej. Ogólnie wychodzi na, na, na to, że GW finansowo daje sobie świetnie mm. I wszystkiego najlepszego dla GW. Natomiast wracając do kodeksu tak. Space Marines, e, od razu Wam mówię, że tego kodeksu nie kupiłem i nie planuję nawet jeszcze w najbliższej przyszłości. Natomiast to, co w miarę mi się udało wyczytać, to postaram się przekazać bo parę rzeczy się zmieniło. Na przykład, czapleni troszkę w inny sposób działają, tak jak troszkę tacy quasi Sajkerzy, mm. bo mają tak zwane litanie. Mm. I sobie wybierasz przed grą, jakie tak on mają jak litanie. Tak jak stawiaj systerki, modlitwy, modlitwy. Mają, to się Może. Tak na, na, na, na, na, na, na. I właśnie zależy się od tego, jaką zaintonujesz litanię mhm. na początek tamtury, tury, to no takie, to buffy. takie buffy daje A. chłopakom dookoła. Nie? Yy, mamy chapter taktyksy zupdatowane, większość jest podobna albo taka sama jak były dawniej. Ale są też sukcesor Chapter Tactics, czyli do chapterów, które były na przykład... W po mniejszych, ale bardziej popularnych chapterów. Tak, albo takie, które w Ultima Founding były założone, albo w ogóle takie, które sam sobie wymyślisz. Masz mm. tabelkę, jakie buffy, jakie możesz sobie wybrać, tak jak chapter, nie chapter, tylko World of Trade mm. wybierasz. No i co mamy? Data karty choć oczywiście wychodzą do Space Marinesów i dwa pierwsze suplementy, bo goły kodeks Space Marinesów w tym momencie zawiera tylko unity uniwersalne, które każdy chapter może wziąć. Mhm. Tak jak dawniej kodeks Space Marines był kodeksem Ultramarines tak naprawdę, to teraz masz tylko jednostki uniwersalne w nim, a wszelkie konkretne dla danego chapteru masz w suplementach i wyszły dwa suplementy Praktycznie równolegle z kodeksem to byli Ultramarines i White Scars. Mm -hmm. eee, I teraz w momencie nagrywania tego podcastu już chyba w preorderze są... Eee, dobrze iron i Ray chyba też już wyszli, tak. jeżeli dobrze pamiętam. I tak mi się wydaje Tak. No i teraz w preorderze są Imperialfiści i Salamandrzy i zależy, bo na pewno w imperialistach są też Crimson twieści, ale nie ma templarów w suplemencie Imperial Fistów, więc być może będą mieli swój własny suplement. To się jeszcze okaże w najbliższych tygodniach, miesiącach. Co poza tym, kostki i modele. Właśnie, skupmy się na tym, że każdy z tych czapterów, który dostaje suplement, dostaje też nowy model primarisowy i te modele, jak na razie mi się chyba wszystkie podobają, bo mamy tak, mamy zawdejtowanego głównego bibliotekarza Tiguriusa dla Ultrasów, yy, który jest teraz Primarisem przyszedł Rubicon, ma dokładnie ten sam sztandar na plecach, który był od lat 90. Tak we Fluffie. Ja nie rozumiem dlaczego na tym sztandarze jest szkieletowa wersja yy, Czarno czarnoksiężnika Tima z, z, z, z latającego cyrku Monty Pythona. Do tej pory nie wiem. No, słuchaj, Moty Python też jest brytyjski, tak? Ale Sary, no, motyw na librarianach czaszki. No, czy to nie jest team? Wiesz, ale tym? Ale motyw czaszki Demona na librarianach jest tak stary jak librariani. W... No ja wiem, z tym. No, <laughs> no tak, no tak. W każdym razie wyszedł Tigurius, fajny. Kiedyś na pewno go sobie do Armii Ultrasu dołączę. Kiedyś, kiedyś, jak zdecyduje się grać z ekrami, Może do White wyszedł Corsaro Khan, czyli. Yy, Han Trzeciego Bractwa czyli odpowiednika kompanii yy, White i mistrz polowania obecny To no, ładny jest Nawet pod kątem armii trzydziestkowej można by było go kupić dla samych biców. Czy on na je... ma takie elektryczne krzaczki plastikowe? Możliwe, możliwe, że tak To jest roślinność stepowa No i ma swojego cyber orzeła na rączce ma też uciętą głowę w rączce bardzo... Gustowną... I swoją, czyjąś? Nie no, czyjąś. ma gustowną szablę, gustowny wąs. Mm. Wygląda tak, jak white powinien wyglądać. Z czaszek zwisają, i z pasa zwisają mu kwieciste kutasy? Tak. Wyszedł też w oddzielnym pudełku, gdybyście chcieli, porucznik primarisowy, ten, który był w pudełku Wake the Dead, tam, gdzie z Eldarami się bili. E, wiesz, jak to... On fajnie jest, bo taki klasyczny jest, ale... A, no, taki generikowy. No. Wyszły Kalkomanie i Upgrade Pack Primarisowy do Wildstarów też. Co dalej mamy? no o Chapter Tactics, to już sobie mówiliśmy, że są, takie, że są. Same, takie same albo podobne jak były. Mamy też nowe Unity w nowym kodeksie. To są Unity spod Egidy Vanguard Marines, czyli Przednia Straż. Nie mylić z Vanguard veterans domniczymi. I ten nowy unit, oprócz tego co już widzieliśmy w Shadowspearze, tak, nowy unit Inkursor, Incursor, Inkursorzy. Incursor, oni są dostępni w takim dwupaku, znaczy dwucelowym pudełku, gdzie kupujemy pudełko 10 chłopaków i można ich złożyć albo jako inkursorów, albo jako, i tu mogę pomylić, nie, infiltratorów, to nawet nie pomyliłem, tylko powiedziałem dobrze. Infiltratorów snapfitowych mieliśmy już w Shadowspear. Natomiast kudełko oddzielne może być złożone tak, albo tak. E, i inkursorzy mają na przykład miny, które mogą podkładać. E, I tam jak wejdziesz chyba w 2-3 cale od tej miny, to ona tam mortal wundy rozdaje, czy coś takiego. E, mamy nowy transporter. E, Primaris pickup tak, tak, znaczy tym, tym czym jest repulsor dla Land Raidera, tym samym jest impulsor dla Rhinosa. Czyli to jest grawitacyjny Rhino z belisariusowo kołowym twistem, powiedzmy. No i rzeczywiście ma odkryty tył i nie wiem, nie czytałem zasad, czy to się przekłada na to, że można strzelać z pokładu, ale powinno tak chyba być. W każdym razie to jest pojazd Vanguardów, yy, ale interesorów chyba też może przenosić i herblaserów. tylko ma mniejszy kapacjów, pięciu albo sześciu może zabrać, nie 10, Czyli bardziej odpowiednik Razorbeka, można powiedzieć, niż mm -hmm. No masz czego jakieś broń na sobie? Ma, możesz sobie wziąć broń przeciwlotniczą, może przeciwnaziemną. <coughs> Mamy y, nosidełko dla dzieci Junior Czyli pomniejszona wersja Dreadnought nie, nie widzicie te, tego, ale o czym wyjebało po prostu tak szybko w tym znaczy, że... Co by było, gdyby Nemesis Dreadnight wyruchał primarisowego Dreadnoughta? Tego, co by było, Dreadnought gdyby Dreadnought ktoś Night. bardzo, bardzo, bardzo, bardzo lubił Avatara Jamesa Camerona Avatara, i że y, Matrixa, taki... trójkę i parę innych rzeczy, i nawet Alien'a dwójkę, tak? To jest, to jest egzoszkielet, tak? Mamy Space Marina w, w ubranego nie w egzoszkielet. unikalnego zrobić, coś kurwa, boleśnie generikowego. Egzoszkielet przypominający kształtami troszkę Redemptor Drenota. Tak nie rzecz mi zawsze denerwuje, wiesz? Tak abstrahując od tego, czy ten model jest fajny, czy nie, bo wygląda fajnie, tak? Tylko, że faktycznie nie jest nic oryginalnego. Więc zawsze mi zastanawiam o to. Tak jak w, w, w alienie. I w Nowalinie tak naprawdę tylko. Ten pojazd, z którym Ripley chodziła, to był pojazd roboczy, on nie musiał być tak. opancerzony. Tu mamy typa, ok, dobra, to jest spaceman, który ma swój pancerz, więc można powiedzieć, no dobra, nie potrzebuje mieć się w super opancerzenia jeszcze. To czemu Centurion nie mają super superopancerzenie? No, ale widzisz, o, o, o. Znaczy, no to po prostu dajcie mu większy karabin, nie? No to nie, nie, jest... nie, nie o to mi chodzi. O, robią sód, który wiesz, ma chodzić, tak dalej. czemu on nie jest zrobiony tak na tej sadzie jak Centurion, że on gdzieś tym z tyłu jest po prostu. Dla logiki, największy i najsilniejszy armor zawsze dajesz z przodu, w czołgach, we wszystkim. No ja wiem, no. ale czy pancerz kolesia jest lepszy od pancerza tego? Ja czy ma to... wszystko ma 3 plus po prostu, Tam się wydaje. Nie wiesz, na no, logikę, no po prostu ten no, wiem. Ten, ten, ten czekuje pancerzowy, tak? Chociaż oni bo... są w tych, wiesz, w tych takich, no nazwijmy to bieda pancerzach, tych najlżejszych, nie? Ja wiem, że oni mają ten sam save co cała reszta, ale... Jakby. patrząc flachowaną są to te pancerze tam mniej opancerzone. No dobra, przechodzą dalej infiltratorzy, których już znamy, eliminatorzy też ich znamy, Shadow Spira to są snajperzy. In... Właśnie wszystko jest IN. Invictor, impulsor no i tak, y, HQ, którzy byli w Shadowspearze, czyli kapitan, zbroi, fobosy... No i on, y, bardzo on bardzo wygląda jak właśnie ten... Y, Telion. Y, tak. I zresztą żeśmy między sobą dyskutowali, czy to przypadkiem nie będzie Primaris Telion. No okazuje się, że nie. To jest, to jest inna Znaczy, rzecz. wiesz, zadawanie imiennego bohatera w boksie, który ma, wiesz, że możesz te figurki pomalować w każdy chapter, no byłoby trochę takie... I bez sensu, y, no. no i y, bibliotekarz, który myśli, że dzięki temu płaszczowi go nie widać. Nie ale, nie wiem, ale... Ale... ale fajny model jest. fajny jest. Dobrze, co jeszcze mamy ze Space Marines'ów? Y... Funko Popa. Tak. A tych wszystkich no bohaterów możesz. Primarisowych mamy. Właśnie, y... idąc dalej, bo mówiliśmy Tigurusa i Corsa mm. Rohana. Mamy chapter mastera Kaiwana Shrike'a do Ravengardów. Jeżeli ktoś z Was słuchał Green Day, My Chemical Romance, y... Papa no, i takie klimaty to na pewno mi się spodoba. Ta, bardzo mi się podoba, że ten bardzo stelfi koleś stoi tak wysoko, że na pewno kurwa każdy ma do niego Nie prostu, tak jak nie jestem za konwertowaniem od razu modeli, tak to jest pierwsza strona musimy z tego podstawka <tuszy> y Tak, raz że, raz, że zmniejszyć podstawę, dwa, że od razu bym mu założył hełm, który ma przy pasie mhm. przytroczony. Y od razu bym mu go założył i zresztą widziałem, że ludzie tak. Cześć, ktoś, ktoś zrobił tak, że mu te ostrogi śmieszne za zamontował tak, jak one powinny być nie z, z, przodu. z przodu i mm. wyglądają równie głupio. Wygląda jakby miał po prostu, wiesz co? Wygląda jakby jak masz te takie siatki, co trzymają papierosy w supermarketach. Wygląda jakby po prostu wszedł w coś takiego w trakcie walki i to po prostu przykleiło mu się do zbroi, nie? Nie, nie, nie, wiesz co, bo jak, jak jestem korwus. Dobra, widz, rozumiemy, nie podoba Ci się. Nie, jeszcze. słuchaj, ale poczekaj, bo jak jest ten z korwus kabal, nie? Z, z Warcry'a, ten typek taki z tymi szponami. Mhm. To no, to wiem, wygląda, to wiesz co, no to wygląda, wiesz, kur, to, to wygląda po prostu słabo, te, te ostrogi, okay. nie? Wiem, co w siedląsionej, że to jest kruk, tak? kruki i Na obronę, o... na obronę. On ich teraz nie używa, bo chodzi i z, z zeskoczył na jakiś ten, na jakiś murek, więc one są z tyłu. No ale mówię są... Ci, że ktoś się zamontował ja... z przodu i wygląda to równie biednie, no. No okej, okay, zgadzam się. M może, nie widziałem, natomiast w bardziej dynamicznej wygląda wyglądałby to pewnie fajnie. Może. Warhammer Legends. I Przeczytam Wam w sumie od razu tłumacząc i sobie to potem zinterpretujemy. Mając tak dużo super rzeczy nadchodzących w Warhammerze 40 000, pewnie się zastanawiacie, co się stanie z niektórymi cennymi i starszymi modelami, które dawniej miały zasady w naszych indeksach. Może nie mają one miejsca już w naszych kodeksach, ale wiemy, że zdecydowanie mają miejsce w Waszych sercach i dlatego będziecie zachwyceni słysząc, że będziemy wspierać je na zawsze za pomocą Warhammer Legends. Twój Imperial Space Marine, czyli ten taki kolekcjonerski Marine jeden, tak? zawsze będzie miał rólsy. Twój kapelan na motorze możesz go używać aż do momentu, kiedy prawdziwi kapelani Space Marine'ów na prawdziwych motorach Space Marine'ów zostaną wynalezieni w roku 30-tysięczny. I na dodatek wszystkiego będą dostawali, dostaną punkty. To znaczy, że jeżeli byś chciał balansować swoje gry, czy grać na narratyw albo mecz, będzie załatwiony. Każdy, w każdym roku robimy review punktów, wartości punktowych dla wszystkich unitów w Warhammerze 40 000. Nie będziemy tego robić dla Warhammer Legends. Kiedy przydzielimy im ich ostateczne punkty, nie będą już częścią tego trwającego procesu sprawdzania balansu. Informy. I nie będziemy rekomendowali legend do turniejów kompetytywnych. To oznacza, że organizatorzy turniejów i uczestnicy Mogą zagwarantować, że wszystko czym grają jest łatwo dostępne w sprzedaży i było poddane tego temu samemu balansowaniu rygorystycznemu i playtestingowi. Oczywiście organizatorzy mogą, mają swobodę prowadzenia wydarzeń Legends, gdzie pozwolą na pełny udział tego całego klasycznego range'u w swoich grach. I co to na, dla nas oznacza? Aha, że Age of Sigmar też niedługo dostanie swoje Legends, bo to jest na razie do uruchomienia 40 tysięcy. Dla mnie jako gracza nieturniejowego to oznacza, że coś czego się bałem, czyli że na przykład pół mojej armii, albo dwie trzecie nawet mojej armii, czyli klasycznych Marinesów kiedyś po prostu stracę możliwość grania całkowicie. To znaczy nie będą mieli rulesów do nowej edycji, nie będą mieli punktów do nowej edycji, nie będą mieli niczego do nowej edycji. Wygląda na to, że przynajmniej jest to odroczone na jakiś czas. Czyli w moich grach nie kompetytywych, ja się w, nie w, się w, grach, tak. w moich grach narrative, bo już chyba tylko w narratyw będę grał, zawsze będę mógł użyć chłopaków. Może nie będzie to zbalansowane, może punkty, punkty na pewno będą faworyzowały żeby brać nowego boksa, bo nowy boks będzie miał optymalną cenę punktową, żebyś go brał, żebyś go kupił, ale będę mógł używać swoich modeli, więc ogólnie rzecz biorąc, Mówię, podkreślam, jako człowiek całkowicie nieturniejowy, w życiu nie byłem i pewnie w życiu nie będę na turnieju, mnie taki news i taki obrót sprawy zadowala. Jest to fajne światełko nadziei w ogólnej ósmej edycji, którą oceniam tak pół na pół. Znaczy, fajnie jest to, że nigdy na pewno nie stracisz dostępu do tych, do tych modeli. Zawsze będziesz mógł je wystawić. Mm -hmm. że nie ludzi... musząc na przykład grać, nie wiem, w rulce piątej edycji, tak? Tak. Tylko będę mógł grać w 8? Tą, która jest aktualna, ale ze starymi... Jeżeli tylko rzeczami. nie zmienią zdania, to bardzo fajnie, bo jest to coś, co spowoduje, że właśnie tak jak masz całą kolekcję... E, okej, okay, hej, nie pojedziesz, nie zagrasz swoimi starymi, za, powiedzmy za 3 lata, nie zagrasz swoimi starymi Space Marinami, ale ze mną, z, z wincem będziesz mógł spokojnie dalej grać. No, no, no o to punkty. chodzi, właśnie o to chodzi. Minus jedyny będzie taki, że no, my będziemy mieli jakieś, wiesz, e, dopasowanie punktowe i pewnie będziemy bardziej kompetytywni, a Ty nie. Ale nadal będziesz wiedział, jak masz to zagrać i nie będziesz musiał zagrać, wiesz, użyję go jako jakiegoś tam kolesia w 8 edycji, nie? Mm -hmm. Więc to jest bardzo fajnie. Jakieś rozwiązanie, to jest taki nie najlepszy, ale nie najlepsze rozwiązanie, ale rozwiązanie. No czujesz, no jakieś, jakieś tam powiedzmy uznanie tego, że istnieją ludzie, którzy mają starsze figurki. No i niekoniecznie chcieliby, żeby te figurki tylko zbierały gór, tak? Na ja kółce. Dobrze, idąc dalej. <śmiech> wspominaliśmy o suplementach. Yy, właśnie, bo jeszcze suplement Iron Handów, ale ten model Iron Handów To już jakiś czas temu omawialiśmy w poprzednich odcinkach Bo on był pokazywany jakiś czas To jest Iron Father Czyli powiedzmy Tech Marine yy, Iron Handów yy, Z servo dźwigiem Takim na to wielkim toporem dwuręcznym, no i śmiesznymi obcasikami Gravis Armor. Wiesz co, to jest pierwsza figurka w zbroi Gravis, która wygląda jakby zbroja jej nie próbowała robić krzywdy, albo jakby się nie zesrała po prostu w pancerz. A... No tak, trochę tak. Tylko no, te obcasy dziwne. No, może ktoś po prostu chciał figurkę Gina Simmonsa z zespołu zrobić. Albo równowagę dla... Tego Slaneshowego Noismarina. A bo wiesz co ktoś chce. Ja mam wrażenie, że po prostu ktoś z tego tak. Wygląda fajnie. Muszę coś spierdolić. No dobra, czyli Ironhead wiemy jak wygląda, tak? Przechodząc do Salamandrów i Imperial Fistów, Jest pan Salamander w zbroi Mark 10 zwykłej, Tacticus Armor. To jest jakiś nowy bohater czy. Tak, głębokiego tak. loru. Wiesz co, na pewno imperial fistowy jest z głębokiego loru, tak. bo był w suplemencie. Nie pamiętam jak ten salamandrowy. Ale... Ten fistowy z garadon, jeżeli... Tak, to, to garadon. Tak. Salamandrowy nie pamiętam w tym momencie i w tym artykule jego godności nie ma. W każdym razie jest to primaris odpowiednio z salamandrzony i całkiem spoko, wydaje mi się, że bez przerostu formy nad treścią. No może to palenisko na plecaku to jest dosyć duże, ale motyw ognia jest... Można usunąć łatwo to. Można tak. pewnie usunąć, a motyw jak najbardziej jest na miejscu dla salamandrów. Ma płaszczyk ze skóry jakiejś jaszczury, tak ma flamer ręczny, ma thunderhammer, tak jak jego primarcha też chyba używał młotania. Tak. I też miał heavy flamer, który się oryginalnie nazywa. Jak każdy primar, Primarcha ma fajnie nazwaną broń. To Heavy Flamer wulkana, który ma wbudowany w rękawice, nazywa się Heavy Flamer. Krótko i na temat. E, także tak, ładna figurka. Mówię, wszystkie, wszystkie te jak na razie postacie primarisowe z suplementu mi się podobają. E, nie zbiera salamandrów, więc no, nie będę szedł w tą stronę, ale jest ładny. No i torga Radon I to chyba najbardziej mi się do bo ma straszną derb twarz taką. Czy to jest dziwna figurka mm. dla mnie? Jest taka, ja rozumiem tą taką nijaką estetykę primarisową, ale wiesz co. On ma Mark 10 czy ma tą zbroję Gravis, tak? To jest. Tak? To jest Mark 10. Tylko tak? stoi w ten sposób, że wygląda na masywnego i ten power Fist mu dodaje. Powerfis. Nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj, bo on ma kapturek taki. No właśnie. A to nie, tu, to, jest, to nie. jest. to jest Gravis. Czy to, to, jest, to jest, jest na Gravis. zasadzie no. po prostu Artificer armor? No nie, bo nie to wiem jest, jak ma w zasadzie. To jest Gravis. Wiesz co, Twist wygląda tak, nie wiem, dziwnie? Nie powiem, że wygląda źle, ale wygląda dziwnie. I jedna rzecz, którą bym obciął, jeżeli bym... Kupo, no, znaczy nie kupię, nie? Ale yy, działko predatora na plecach, tak nie wiem. Yy, graf, yy, nie wiem, czy to jest Graf Gun, czy Graf Kamon. Jaką jak, ja mam koncepcję, że on no na lewej ręce ma ten no. taki czujnik i to pewnie chodzi o to, że on sobie pokazuje tym czujnikiem. Znaczy, co ma ten czujnik, nie ten czujnik to działa dokładnie tak jak u sierżanta dewastatorów, że on rezygnuje ze strzelania y, Unitowi po Ale pobliżu, Nie, ja mówię że... to, co on ma na lewej ręce. Balistika podnosi. Ma taką, a, na ręce. No, okay, ma taką okay. czujkę z takim cynglem, no, więc uważam, tego, że to a. pewnie ma działać w, we flafie w taki sposób, że. Wiesz, wskazuje czołg, w którym ma strzelić mhm. i, i ten y, Graviton, bo to jest Grafgan, nie? Graf, graf. Mhm. Ten Grafgan ma strzelać, wiesz, puh, akurat w tego tam typka, nie? I ten Grafgan ma chyba rapid w ogóle, ten jego. jego. Mhm. Nie wiem, taka mieszane, oczywiście, tutaj w figurki. Znaczy, pasuje klimatem, ma betonową fortyfikację u mhm. tak, na której stoi. Znaczy dobrze? Jest że... masywny, mhm. nie jest jakiś biegnący do przodu, tylko właśnie taki widać, że wiesz, tu jest zamek, którego ja ci nie oddam, tak? I wiesz co, chyba się orknęli, że te, jak, jak ci kolesie w Grawisach są tacy pochyleni do przodu, to to wygląda biednie, bo zobacz, że wszyscy ci bohaterowie teraz w gravisach są wyprostowani. Tylko mm -hmm. nie do tego stopnia, jak kapitan wypadł i dysk. Kapitan Bebson. <laughs> tak. Tylko, no, w, wiesz, no wyglądają lepiej niż, niż agresorzy, którzy wyglądają, jakby się mieli przewrócić za chwilę w tych zbrojach, bo o Jezu, zbroja, jak to się pilotuje! I tak jak przy nie zrobili wysoki kawałek terenu, tak patrzę teraz na te y, kawałki betonu, które ma pod nogami. Y, no, ponieważ to jest Imperial Fist, to mogli zrobić tam kawałek betonowego, że stoi na jakimś, wiesz, y, battlemencie czy coś i, i, i tak dalej. Nie wiem, jakoś bardziej wykorzystać to, że on stoi na, y, na zamku gdzieś, nie? Na jakiejś. Y, jak to po fortyfikacji. na fortyfikacji. Bo, a tutaj to porzucimy jakieś dwa klocki, takie klocki po prostu. I... Mi to wystarczy, przynajmniej nie przyćmiewa wiesz. No tak, ale... Czy to totalnie mieszany model. Parę fajnych rzeczy na nim jest i jest parę takich, nie to, że złych, no ale ja nie bym takich... główkę na innego Space Marina, główkę i poza tym bym był bardzo zadowolony no z nim, nie tak. jest. Powiedziałbym Pasurę. wątpliwych decyzji, o. No i tak, no i jeszcze troszkę parę słów o impulsorze, tak, czyli nowym transporcie, co my tutaj mamy. Szybko poruszający się, bo ma szybszy on no, chyba 18 cali ma normalnego ruchu wydaje mi się. Dużo karabinów na plecach Przepraszam, 14 cali. 14 cali ruchu ma 6 primarisów Infantry może brać. Chyba że grawisy, bo grawicie. Czyli mały pieniądze. oddział i charakter pewnie. Tak. A i właśnie co on ma nietypowego? że Unity mogą wysiadać z niego po tym jak się ruszył. Aha. No. Czyli tak jak. A są Trump kiedyś stali. No że, so, że tymi tymi można tymi. było szarżować, nie ruszać się. Okej. Okay. Tak. Ale jest... nie, nie mogą szarżować, jak z niego wysią, wysią. No stary, ale nie muszą, wystarczy, że masz... Ale już... mogą na rapid firezy coś. No dokładnie. E, poza tym ma nadzieję, że coś takiego zrobią dla orków. No powinno. Na... Ma, y, tylko to są chyba rzeczy, które można dokupić. Ma y, tarczę, coś w stylu Void Shield, y, 4 plus inwola, można dokupić. Orbital Comms Array, które przywołuje bombardowanie orbitalne. Mhm. Iron Hail Sky Talon Array, czyli dwa stabery przeciwlotnicze. I belikatus Missile Array, który robi nie wiem co... A... Różne rakiety na różne te. Krak, krak, frag i karus. Tylko to są update'y, które możesz mieć albo jedno, albo drugie, albo trzecie, albo czwarte. Nie możesz mieć żadnego z nich no, Możliwe. No to w tym, tym miejscu sfotografowane, no prostu się jest... wykluczają nawzajem, tak, tak, że w, w, w wkładasz w, w to samo miejsce. O to może oprócz pod... ma, magnesy, magnesy w, dłoń. w dłoń. Aczkolwiek nie, bo no, widzisz? To jest takie załamanie. Tu w, to, w tym jest samym miejscu, tak. No spoko. Kiedyś na pewno. Ale tak jak już wam kiedyś mówiłem, e, relisy Space Marines y skończyły się na kargarze nowym, więc <laughs> cały czas uzupełniam wszystko. E, dobrze, to tyle jeśli chodzi o Space Marinesów. E, omówmy sobie jeszcze co wyszło do Kiltima, Do Kiltima. No, wyszedł nowy starter, tak? Nowy start, tamten tamten szedł i już nie był do dodrukowywany. Ten, w którym byli Jeans Steelerzy i Mechanicus. A teraz jest Raven Guard i Tau, Czy pamiętam. Chyba tak. Y zaraz sobie zobaczymy artykuł, gdzie są szczegóły. No to jest powtórka z tego, ze starego Kiltiba, nie? Tak, z szóstej... Jeżeli dnia chodzi dnia, o, o ten, szedmy. o zestawienie... No to nie, to tu masz Space Wolfów i tam. A, to może się... być. Reimlichardzi byli wtedy. no opłaty są Znaczy, tak, mamy y, funks of Ulfrich, którzy byli dostępni już jako oddzielne pudełko, mm -hmm. kinkimowe. Zresztą wydawaliśmy znaczy... ich jako prezent w zeszłym roku na świętach. No. To co te takie dziwne wideo Ukryscyna nagrywają tak, się tak. na starym sklepie. Y, to jest pięciu riverów, których sobie można pomalować jak chcemy. Tam nie ma... Mm. Nie y, ma no to, Wolf so, wolfowych, jako takich. No i mamy oddziały co to są... Y, Nigdy nie ogarnia Pał, to są że nie, Fajne Warriorzy i dwa drąnki. No to co jest to ma na oddział, To są stare fiksy, które trzeba popadnąć. No, dokładnie. To są stare... No co, co, co jeszcze jest w tym pudełku? Czekaj, jedna czek, rzecz. To nie są stare fiksy, czy to jest stary wzór, ale one są teraz nowe, ponieważ możesz ich zrobić, nie wiem co jest w tym pudełku, konkretnie nie widzimy prasek, ale te praski dostały opcję na, dla breacherów, czyli ma takie no. krótkie shotgunny. No. Im bliżej jesteś, tym lepiej strzelają. Nie do końca. Mamy podręcznik core w tym pudełku, karty z taktykami dla tau, marinesów i ogólne. Mamy planszę, czyli tą tekturkę taką z nadrukiem i budynki. I sektor mechanicus. Poza tym, oczywiście wszystkie tokeny, kostki, to co było w poprzednim. No i w końcu mamy kill team builder, tak? Aplikację, która Jest na stronce. bo wiem, że tam znaczy, jeżeli ktoś z Was zastanawia się, czy nie wejść w Kill Team i nie ma na przykład figurek, który już mógłby wykorzystać, jakiejś frakcji, tylko całkowicie chciałby wejść w świat 40 za pomocą Kill Teama, to jak znajdziecie sobie kolegę, czy kuzyna, czy kogoś z kim będziecie grać, z kim się możecie figurkami podzielić, to jest bardzo dobra opcja, wydaje mi się. Dokładnie. Dobrze, to jeszcze troszkę o Blackstone Fortress. Do Blackstone Fortress wyszło coś, co się nazywa Escalation. I w tym pudełku mamy no, dużo modeli. Ze strony tych złych mamy, to są kultyści. Tacy bardziej dopakowani? Bardziej dopakowani w śmiesznych hełmach. Jeden ma taki flamer długi, tam ktoś ma chainsor. czy to jest y, y, szuta i chopa, tak naprawdę. Tak, jak to mhm. przy, przy, przy, no, przy kultystach jest kawiska. jeden. Wiesz co, oni mają estetykę bardziej jak ci kultyści z Dark Vengeance, bo tam ci kultyści z podstawki byli bardziej Renegade Guard Tak, tak a ci, są Trade, tacy, Trade God, a ci są bardziej tacy jakbyś po prostu jakąś wioskę nagle nawrócił na, na Chaos na Antivine To jest bardzo fajna opcja do, do Można by fajnie wykorzystać jako gany do Ta, na, na Zresztą do, są do, zasady i, dla gangów, nie? Są y, Chaosowych Do armii chaosu nawet, jak masz kultystów właśnie i chcesz urozmaicić no, swoje unity kultystów to Tak, też... no jest, można wystawić jednego typa z, z Flamerem na no działu ta, ta tak. druga banda, co tam pominąłeś? Znaczy, zobaczmy sobie te modele do jakby strony imperialnej, tak? bo mamy nową Rogue Traderkę ze sztuczną nogą. No, ciekawy model, jest taki, no, zdobny, tak jak Rogue Trader no, powinien tak. być, ma macki doktora Octaviusa na plecach. Fajny model, klimatem jak najbardziej, trochę, trochę nawet załatwię Blanchicu, powiedziałbym, tak, Jeśli chodzi o no tak, y, Crusader Gottfried de Montbart. No bardzo to przypomina krucjatowe nawiska. Mm -hmm. tak, Gottfried z Bujon, tak? Bulon, mm -hmm. Bujon. Y, no fajny model Crusadera, nie w Fajnkasie, tylko w plastiku, co też jest plusem. Y, mamy Primaris Cyker, Kenny mylic Primaris Marines. Primaris Pykers to jest dużo starszy koncept. Mm -hmm. y, tak samo jak Primaris Rhino nie jest dla primarisów. Tak. Co mnie bardzo dziwiło, jak kupiłem Index Imperium. Dlaczego Primaris Rhino nie może przenosić primarisów? Bo mają lazy naming scheme po prostu. Dokładnie. Y no pani cykerka jest spokojna. Jest z bardzo fajna. A przypomina Jeans wydaje I mi się. I wiesz, bo jest łysa. Nie? Wiesz, co jest łysa, i tam jedna bohaterka też ma taki. Też ma taki kołnierz, tylko tu jest pewnie ten kaptur, który boostuje ci Psychic Powers, a tam po prostu był taki ozdobny kołnierz, bo ona miała taką kieckę, okay. arystokratyczną. Natomiast wiesz co, to jest fajna, myślę, że to jest fajna figurka, był taki limitowany, zresztą ma do 30 model nawigatora, jako HQ możesz go wystawić. Okay. I myślę, że to by był fajny substytut, jeżeli nie chcemy forgeowej. Znaczy, Ale masz też nawigatora z podstawki Blackstone Fortress taki w takim podłużnym hełmie. No, no, no, no, no tylko wiesz, co no, ta bardziej przypomina tego nawigatora, który jest tam, bo tam jest po prostu kolej z taką laską, bez żadnego hełmu w, hmm. no, w takich ciuchach powiedzmy roboczych, nazwijmy okay. to, nie. Dalej mamy technoarcheologa Dedalususa bardzo spoko też. Mi się ten mechanikom Oni zaje... wiesz co? Tech Priści są spoko. Oni, tak, oni po prostu fajny design dla nich wymyślili i się go trzymają. Tak. Trzyma że naprawdę czy bierzesz z 30ki Tech czy bierzesz z 40 starego Tech nowego, to oni wyglądają, jak ich pomalujesz w te same barwy, to oni wyglądają, że rzeczywiście są z tej samej frakcji. Dokładnie. Co mamy jeszcze Serwitor X 101. Zajmijcie mi się podoba i go sobie kupię. Bo sobie zrobię oddziału serwitorów do trzydziestki mhm. kiedyś, tylko z pięciu wezmę. No, a kultyści odchłani tak, no, mamy kultystów, mamy liderka, liderkę, mamy miotacz ognia, no to już... Mięśniaka. Także tak, ładne modele. Blackstone Fortress bardzo fajnie rozszerza. To, czego nie mogą w pełnej 40 zrobić, bo w czterdziesty, jak robisz jakiś model, jeżeli go nie wpasujesz gdzieś tam flafowo w którąś armię, no to musiał być całą armię dla niego wydawać, mm -hmm. tak? Yy, natomiast tutaj można takie jakieś nuggetsy gdzieś tam z, mm -hmm. z flafu wziąć, że kapłan eklezjarki, tak? tak? Można by go było do swisserek dokleić, powiedzmy, tak? Albo właśnie serwitor, albo coś tam, albo coś tam. Teraz wydali boksa tak? ze wszystkimi tymi złymi postaciami, które są w podstawce do Blackstone Fortress. Okreski mm -hmm. na widziałem, że po prostu są wszystkie te że te, te dronki takie śmieszne. No jest jak... plotka, Kyrjot mówił, że w 2020 roku, tylko nie wiadomo no, w tak którym, że będzie Traitor Guard jako to pełna armia do... To już dyskutowaliśmy lat. o tym, tam, że, że wystarczyło... Dużo modeli już mają. Wysta Wystarczyłoby wziąć kilka tych pojazdów, Man rasów i zrobić to, co zrobili z, z że Wypraska z, wypraska, z, z tymi. To, to, to, to samo, co przecież y, było z tymi, ze Space Marinami. Jak kupowałeś chaosowego landka, to był zwykły landek, tylko, tylko i to samo, wyprasky, z dodatkową nie. wypraską z ikonkami. Ja to jest najlepsze, bo może zrobić sobie wszystko. No? No. Do swego czasu nawet był, y, mogę coś zmyślać, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo różnie to tam bywa z pamięcią, ale jestem przekonany, że kiedyś był zestaw do Rhinosa, który był e, Luther Wagon Conversion Kit czy coś stylu, że jakieś bice. Tak mi się wydaje, Żeby jakieś panele orkowe i tak dalej. Kupowałeś Rhinosa, czy właśnie e, no do no, Rhinosa, i sobie to, czy to no. i po prostu hmm. orki, orki to w ogóle są na, na lajcie z tym, że możesz wziąć cokolwiek, podoklejać i stwierdzić, to jest mój truck. Albo to Luka. jest Gluteat Wagon, albo cokolwiek. Dobrze, przejdziemy sobie do sióstr bitwy. I tutaj mamy, no kilka newsów. Zacznijmy od tego, że jeszcze przed dużym ogłoszeniem pudełka był biuletyn sisterek numer 14, w którym była pokazana siostra szpitalniczka. No dużo się dzieje na tym modelu. Praktycznie jest to dioramka, a nie model. to powiedzieć. Ogólnie tak, ogólnie będę chwalił ten range, poza kilkoma modelami to jest jeden z tych modeli, gdzie, gdzie Cztery, znaczy, jakby wziąć ją samą, tak, wyjąć z, tego, z tej doramki, uciąć jej tego gołębia z pergaminy no tak. przy plecaku, to jest naprawdę bardzo fajny model no, medyczki. Ubiegłeś mi właśnie, że to jest fajny model, tylko trzeba z niego popcinać dużo rzeczy tak, i tyle. Tak. Albo zrobić magnesowo tak jak masz Primarchów w Character tak. Series, że możesz ją na półeczce trzymać Dokładnie dorance, dokładnie to do grania ubiegać. ją wyjmujesz i No, Dokładnie tak. Bo ta ranna, ranna sisterka na podstawce też jest spoko. Tak, tylko po prostu na, wokół medyczki za dużo jest tych pierdół latających. Tak, no. Tak. no i spójrzmy, bo to jest chyba, nie wiem, dreadnotowa podstawka, na której ona jest? A czy ja bym się nie zdziwił w ogóle, czy, czy to nie jest tak, jak powiedziałeś, że ona jest na powiedzmy 32 czy 25 i ją po prostu hmm. demontujesz z tej dioramki nie zdziwiłbym się, że to jest taki... Co, patrząc tutaj nie widzę żadnej linii odcięcia. Ale wiesz, to jest render, jeszcze nie wiadomo co... Ale wiesz co, to może, może być... Może. Słuchaj, to może być tak... U Sewatara też nie zobaczysz jak mam tą podstawkę sceniczną, wsuwasz, i wsuwasz go. go i go... Z... Ten, u Kurza tego, Konrada Kerza no, też jest nie, to po nie pokażesz. No zobaczymy, zobaczymy. Że go wkładasz, wkładasz podstawkę, wiesz co, wkładasz podstawkę i zostawiasz kawałkiem kamienia, żeby go nie widać. Ogólnie cały ręcz jest bardzo fajny i nie wiem, czy słyszeliście, jak, w, w jaki sposób chcą wypuścić w ogóle siostrzyczkę. Wy no właśnie do tego dochodzimy. dochodzimy. Do tego dochodzimy. Z tego, co widziałem u Kiriota, to ono będzie dosyć drogie. Nie przywołam albo tym mocno ceny, do ale to, tak, dosyć, dosyć dużo. Ale... Jak pomyślisz sobie tak, 600zł to będzie cena GW, nie? teraz od tego odlicz sobie 100zł na podręcznik, 60zł na karty, 40zł na, na kostki lub odwrotnie, bo właściwie, to już masz 200, więc kosztuje 400zł za tyle małym. Zgodzę się tylko częściowo. Dlaczego? Popełniasz, yy, znaczy wpadasz w pułapkę logiczną hmm. porównywania cen Games Workshop'u do CEN Games Workshop'u. Tak, jakby te drugie ceny games workshopu były w porządku. Nie, nie, nie. <głos> ale wiesz o co mi chodzi. Tak, wiem o co ci chodzi. Tylko, że, że to, to nie jest 600 zł. w tej formie to jest za drogie. Tak. 600 zł nie jest za samym model. 600 zł jest za. Jeśli by to kosztowało 600 zł i do tego muszę dokupić kodeks, kostki, karty, załóżmy, że muszę, ale po, po, powiedzmy, że kupuję z reguły, to i, i mam z tego zrobić 800 zł, no to to jest niehalo. Ale jeżeli mam kupić 600 zł i mam komplet. Wszystko mam, co potrzebuję. Tam nawet jeszcze dodatkowe jakieś znaczniki są i cuda, nie widy. No tak, to tak. ok, to zaczyna, mi to zaczyna się ta cena zbijać, a biorąc pod uwagę, że 600 zł ma kosztować box i 200 zł kosztują dodatki, które z się i tak kupuje, no to w, tak, względnie w cenach, w, w, w świecie cen GW, to już, to, to już nie jest aż takie drogie. Natomiast jak to wymiesz i popatrzysz, czy na pewno chce wydać 600 zł na te modele, no stary, to nigdy nie, nie musisz... No trzeba robić. poczekać, aż się rynek nasyci tym hypeem, Ludzie zaczną kupować po 6 boxów, a ty na kupisz na wszystkie te figurki za 200-250 zł na Allegro. Pewnie tak, Omówmy sobie co jest w boxie, tak? mamy jedną kanoniczkę, canones, 10 sisters zwykłych, 5 Serafimek, czyli tych jumpowych, 1 Repentia Superior i 4 Repentie, to są te, które za karę muszą biegać z Trzyńsordem. Kiedyś na Golasa, obecnie już nie, już ale nie. o tym już mówiliśmy. Tak. Ty troje arkoflagelantów. To są chyba jeszcze bardziej pokutnicy, tak? Znaczy to są. Yy, czy heretycy, wiesz, którzy taka wiesz, w, Breto w Bretonii było, w Bretonii, było, byli tacy pokutnicy yy, do wystawiania. Coś tak. Y -y -y. I później była też wersja 40, I no, też no i to jest z, z, a, tak, i to są, to są zupdowani ci paski. Ci Śmieszna sytuacja właśnie. ostatnio dam prosił o, o, o zakupienie właśnie Arkofladów, a mu zamówił, bo nie jest zabiegany, zamówił mu tych jest nie <laughs> Tak, jeden Penitent Engine, czyli który też został zmieniony chyba, żeby... Nie, wiesz co no sprawdzałem, bo tam też był facet w starej wersji, jednak tak, tak. Tak? tak. z tym jestem przeciwiony. Ekskluzywna edycja kodeksu Adertas Sororitas, data karty, 12 kostek, jedna, jeden arkusz kalkomani i jedna ulotka z zasadami głównymi do... O, 40s. właśnie, będziemy data kart, czyli te karty, że masz jeden oddział na karcie. Więc będziesz mówił jak to wiesz, jak w WorkRiju czy w innych systemach mhm. kładziesz kartkę, to jest mój oddział, tu mam wszystkie statystyki do niego. I to jest fajne, w Sigmarze cały czas to wydają i to kosztuje po 60-80 złotych, taki mhm. zestaw. Zależności od tego, jaki jest gruby, ile jest jednostek. Mhm. Więc moim zdaniem, no i masz i, i, i limitkę, tak? E, I dobra, już będę totalnie kolekcjonerską dziwką, masz fajne pudełko, które podejrzewam, że będzie twardym boksem, który wiesz, No już, tak, no, nie w, będzie w, nie w, grafika wygląda. na pudełku jest naprawdę.. Więc bardzo To sprawa. wszystko się składa, tak? Jeżeli już. Wiesz, tych rzeczy, żadnych z tych rzeczy nie musisz kupować. Jeżeli już się zdecydowałeś na to, że wydajesz, to czemu nie? Czekaj, jest jeden model, którym się bardzo nie podoba, bo wszystkie są super. Uważam, że tak, tak powinno się robić. Dobra reboot. Odświeżenie. reboot starej, zresztą Eldarów zrobili to samo, będziemy mówić. Zaraz do Jedyny model z tego boxu, którym się nie podoba to jest ta pani. I nie podoba mi się głównie ze względu na to, że tablice z 10 przykazaniami wielkie metalowe, jej wiszą po prostu aż do kostek. I nie wytniesz tego, niestety. Albo bardzo dużo green greenstuffu. Reszta modeli jest To jest szefowa no? jest, no? tak, tak, to jest jakiś to jest tam, komarcie, sierżanka, czy... To jest właśnie kanon. To jest jedyny model, który mi się w tym range'u nie podoba. Reszta jest super. Naprawdę jest zachowana stara estetyka, bardzo dobrze będzie pasowała do tej świętej samego. celestynki i tej dwóch, yy, dwóch yy, pomagierek. Mhm super odświeżone, wszystko bez żadnych takich dziwnych skrętów, że co teraz robią dzieciaki? Podobno sam Fisher jest modny, więc wszystkim modelom zamontujmy na to wizory, nie? No, też to jeszcze znaczy tak. Nie wiem, czy ktoś z nas będzie uchodził z syserki ale armia fajna. Tak? tak, tak, po prostu. No dobrze, i jeszcze y, ostatnia rzecz. Z ja nie z... powiem, nie, bo <śmiech> znając no. się... <śmiech> Ostatnia rzecz z które którą... Będziemy ci musieli zrobić tery, jak te, te interwencje, tak. to się mówi. A interwencji... Inter Zobacz, pudełek niepomalowanych płacz. Kupiłeś ten, kolejny. Kupiłem ten... Y Córki ci płaczą. Jak się nazywa? <śmiech> Aeronotyka imperialist Tak mówię, gdzie to położyć? Tak spojrzałem na półkę. Apokalipsa, Speed Freaks, Blood Bowl, Urban Conquest. I coś jeszcze tam leżało. Nie? I Necromunda, którą grałem trzy razy ostatnio. i tak. Pajlu Shay, nie? Bo może tutaj. Wszystkie boksy, które opakowuje, przejrzałem, przeczytałem. Z Zigiemu wynajliśmy taką starszą panią, która dzwoni z wolkiem jak wchodzi do pokoju i ksiesz. I wskazuje palce szeim. na półkę. Szej. Kukupię się wieczorem i czy nie ogląda. Ale to robi to samo. Cześć! I wskazuje gdzie indziej palce. Szeim. No dobrze, mamy nową kampanię y, psychiczne przebudzenie. Psychic. Uj. Bo ostatnio na fali był tytuł The Force Awakens, więc Psychic Awakening nie, Pojechali. No i nowe rulsy mają być dla wszystkich chyba armii, jakie można zrobić. No domać. i ikony są chyba wszystkie. Tak. Y, łącznie Wszystko chyba. To ktoś... poza z y, Tak to czy tak, to jest y, reklamowane jako coś na skalę chyba Gathering Storm, tak że znowu pchnięcie Flafu do przodu, no po No i tak, pierwsza zajawka, jaka była, jeśli chodzi o modele towarzyszące temu Psychic Awakening, to plastikowa Howling Banshee. Od razu mówię, że ekspertem model darów jestem żadnym, więc mogę walić bykami w tym, co będę teraz mówił. No ale wydaje mi się, że ten model jest też fajnym odświeżeniem dawnego to jest, to jest modelu To, to jest Bench, znowu to samo, że nie wiem, czy się nauczyli na, na, na, hej na hejcie, jaki się wylał na Primarisu, znaczy wiesz, a tam już jest już za późno na... na, na wiesz same, elementu, to oni to robili 3 lata temu te modele tak średnio, no. więc ale wiesz było co? jeszcze zanim hejt na Primarisu się wylał. Tak? Wiesz co, tak czy tak jest to świetne... Odświeżenie linii. Po prostu bierzesz stary design, modernizujesz go lekko, poprawiasz proporcje, pozy. robisz może bardziej dynamiczne pozy mhm. i voilà, i ludzie ci to kupią. No no nie musisz wymyślać jakiś model, który był zajawkowany, to był Howling Banshee Exact. Czyli sierżantka, jakby. Była, a nie był, tak, bo to kobiety są. Element zresztą z mitologii irlandzkiej. Tak? Banshee to jest yy, upiór, upiór, który wyje. Tak? No i też można inaczej go złożyć i pomalować, jako y, takiego egzarchę. No się jedna rzecz nie podoba. Bubarmor. Jest mm, ofensyw dla Ciebie? Nie, nie, nie. nie, nie, nie po prostu... Y, nie, nie, nie kumam. Czy, z jednej strony rozumiem, że pokazujemy, że to są kubitki, żeby było to rozgraniczone. Sorry, jakbyś miał cycki, to by płas płaski na pierśnik by Cię uciskał. Chciałbyś? Nie. Walnięcie kobiety w piersi jest jak walnięcie w jaja. Boli prawie tak samo. Ponoć. Nie, no, okej, okay, Tylko Więc że... Nie chcesz, żeby ci tu... Oglądałem filmy, tak. gdzie typek... Typek... Yy... Noż nasza diversity. Robił, robił rozgraniczenia. Czy Bubb armor by działał? Noż nasza diversity. Mówił, że nie było potrzeby, bo i tak tam było tyle miejsca zapasu, że musiałbym mieć naprawdę duży biust. Ale rozumiem, z takiego logicznego punktu widzenia, żeby od razu był widać, że to jest No właśnie, bo to jest, jest, okay. jest 3-centymetrowa figurka. Tak. I musisz jakby wyeksponować tak, tak, pewne tak, tak. cechy, żeby nie wyszła Severina Reign, tak? Bo, bo... bo ona, ma, ona nie ma Bubarmora i właśnie... Hmm? Czy to jest młody komisarz? Nie. Co dalej? Był z Eldarów? Był Klajbex. Y... To jest sierżant do inkubów. Tak. I będą plastikowi i. Inkuby. Są już. Albo są. Już. Są już w tym boksie. To do, do boksa za chwilę dociągamy. No w każdym razie spoko, chyba jest, też trzyma się. Wiesz co, sensyki, z, z, tak, z, tak. Z, zdziwiło mnie to trochę, bo według mnie inkubi, jeżeli chodzi o range Dark Eldarów, który uważam, że prawie, prawie że cały się Czyli trzyma.. Z inkubus to jest męski odpowiednik sukuba, sukuba, a Sukub tak. to jest to, co przychodzi w nocy i cię rucha, tak? Tak, na śmierć. Na śmierć nawet. No, nawet na śmierć. Ale to te, tej części nie znałem, że na śmierć. Nawet na śmierć. No dobra, no w każdym Znaczy, no ten. Bądź co bądź ten, bądź co bądź, co, bądź wiesz, co jestem zdziwiony, bo uważam, że inkubi to jest jeden z, jeden z tych oddziałów, które się bardzo dobrze, te, te stare modele nazwijmy to, bardzo dobrze się trzymają. No ale I widocznie stwierdzili, jak odświeżamy, to odświeżamy. No tak. pewnie wiesz, że są wyżsi trochę i bardzo spoko wyglądają. To samo, jest zachowana stara estetyka, poprawione niektóre rzeczy i no, dalej mamy Phoenix Lord, a właściwie chyba Phoenix Lady powinno być. Tak. Howling Banshees, to jest Jane Zar no Bardzo z... stary model był. Oj, bardzo. i on się źle zestarzał chyba. Tak, tak, tak. Znaczy, no. on się zestarzał tak, że można, może ci się podobać na zasadzie trochę nostalgii, nostalgii tak. a trochę, że it's so bad, it's good. No, także tak. Nowy model wydaje mi się, że ok. No, za zachowuje praktycznie. Poza ma podobną, tak mi się wydaje, przynajmniej, jeżeli chodzi o ten Shuriken taki, który ma. Mhm. Eee, no oczywiście są te wszystkie takie latające w wstążki i wstążki, bo jest bardziej dynamiczna. Ale jakby wszystkie te charakterystyczne rzeczy, typu ta maska, eee, właśnie ten Shuriken są zachowane. Mhm. I to samo, po prostu odświeżyli mhm. starą formułę. No idąc dalej, mamy żywy miecz Drazhar. Drażar. drażar. Tak. Mistrz Ostrz. We, żywy miecz. we Flafie Najbardziej śmiercionośny zabójca w całym komorak. No myślę, że. No, może, że Lilith Hesperax by miała coś do powiedzenia na ten temat, ale. Do... Może też model. jej odświeżą. Model. Wiesz co? Wedle Flafu to jest koleś, który wszedł do tej. znikąd przyszedł w tej zbroi do świątyni tych inkubów, nazwijmy, nie wiem jak to się pochowa nazywa, przyszedł do tego jakby mistrza zakonu, nazwijmy to, po prostu go zabił. I zaszanie, ku tak Zabił, nie bo on milczy, on w ogóle nic nie mówi. On go zabił, nikt, nikt mu nie chciał podskoczyć i teraz stwierdziła, ok, to jest nasz nowy przywódca. <gry> Nami rządzi papież. Tak. I to, ten, ten, ten taki jakby troszeczkę tribalowy naszyjnik, który ma. Mm -hmm. dużo Jak Dolph Lundgren miał w Uniwersalnym Żołnierzu z, z tych z ludzkich uszu, mm -hmm. to ten ma z soul zabitych egzarchów. Mm -hmm. I podobno plota jest taka, że on jest w ogóle eldarskim egzarchą, który stwierdził, że przechodzi na ciemną stronę mocy. E, zdobył tą zbroję. I on kiedyś miał tak, że mógł atakować tymi dwoma swoimi ostrzami osobno. I wtedy chyba miał, walił lżej, ale z większą ilością ataków. Albo mógł je jakoś tak zespolić ze sobą, że się robił taki dartmaulowy, maulowy mol. Tak. Zjedzie, daj. <laughs> no i mógł złączyć sobie ten, złączyć sobie y, te swoje miecze. Mm. I wtedy miał mniejszą liczbę ataków, ale. Albo miał siłę wtedy większą ataku, albo no większa, no ja nie pamiętam. No tam poprawiało mu W tak. każdym razie Spoko model, yy, zmienić podstawkę, będzie ok. Bo to ma ten sam problem co, co Shrink, no Że jest trochę za wysoko jak dla mnie. No i tak, no i pudełko. E, pudełko pod tytułem Kralami of the Phoenix. 800 zł. No i co my tutaj mamy? No Mamy hmm. stare oddziały i dwa nowe. Czyli nowe Banshee. nowych plastikowych miniaturek, w tym Incubi i Howling Banshee, czyli to dwa razy po pięć. Mm -hmm. No i unikalne postacie: James R. i Draza. Tak. A również Skerger, Heliony i trzy pojazdy. Uważam, że Skerger się bardzo dobrze zastarzali. Te skrzydła fantastycznie na nich wyglądają w dalszym ciągu. No spoko. No jak ktoś. Lubi Eldarów, to jest to jak najbardziej dla niego, wydaje mi się. Tak? I wiesz co, jest to Lydak, chyba Lydak, który? Drugi czy trzeci boks w historii GW, gdzie nie ma Space Marinów jako frakcji początkowej mieliśmy. Znaczy już więcej, no bo już tam miałyśmy na przykład Necronów kontra Mechanikum, tam. No właśnie o tym mówię, Filerów, w Kiltimie. Ale skranu, ja mówię że... o dużym, od... dużym no, boxie, no, okay, okay, nie, nie? Nie o jakichś pomniejszych tam boksikach, y -y -y. tylko takim. No nie nazwijmy to startowo-edycyjnym, bo, bo już edycji nie ma. Przynajmniej Ale taki starter 40, tak? Tak. Mhm. Że no, mieliśmy tylko tych nekronów kontra mhm. No i teraz chyba jest to. Może być, że tak. Już pomijam być. te boksy typu te, że dwie latałki na siebie nacierają mhm, czy coś mhm. w tym stylu. Że nie ma imperium, nie ma żadnej frakcji imperialnej, tylko są mhm. takie. No zapowiada się to dobrze. I tym sposobem omówiliśmy. Wbrew pozorom chyba wszystko co było godnego uwagi w Warhammerze 40 tysięcy od ostatniego odcinka. Przechodzimy do Herezji Horusa i to będą wszystko oczywiście rzeczy z Forge bo odkąd by Triolet i Burning of Prospero się wyprzedały, można śmiało powiedzieć, że Games Workshop nie robi 30, no można sobie kupić te unity indywidualnie na ich stronie, ale są strasznie drogie, praktycznie tak samo drogie jak żywica. Ja mam wiesz ja mam dziwne wrażenie, że oni. Traktują jako niechciane nie, dziecko. Nie herzy. wiesz co tak. Co mnie dziwi, bo Hereza się dobrze bardzo sprzedawała w, ten, w tym swoim hejdej nazwijmy to. Yy, a i tak cała kasa idzie do, do GW, z Forge też przecież. Mhm. To nie jest tak, że Forge ma własne jakieś tam zaplecze finansowe, bo wszyscy, każda decyzja finansowa musi przejść przez GW i tak dalej. Dziwi mnie to, że oni nie poszli w coś na zasadzie y, GW produkuje podstawowe unity typu Rhino z, z wyklaków, a jak chcesz sobie dokupić jakiś, nie wiem, dodatkową broń y, albo jakiś taki bardzo unikalny pojazd, czy drzwiczki, to idziesz do forża. Trochę mnie to zdziwiło, bo miałem wrażenie, że może zanim Alan Black zmarł, to taki był plan, być może bo w pewnym momencie było na stronie GW, była zakładka Horus Herezji, mm -hmm. były do kupienia właśnie to, co mówisz, te wszystkie pojedyncze unity i mam wrażenie, tak, no każdy chyba myślał, że, że tak właśnie będzie. Że te Ostatnio Kiriot zrobił wideo, że co się dzieje z Herezją, bo on mm -hmm. nie jest graczem Herezji, ale no śledzi powiedzmy mm -hmm. i ma wrażenie jakby to odchodziło w cień, tak? mm -hmm. że coraz rzadziej rzeczy wychodzą i tak dalej. I Maka z Outer Circle zrobił A. wideo w odpowiedzi na to, mm -hmm. gdzie rozpisał wykres, zrobił. Od 2012 roku od pierwszej czarnej książki i pierwszych modeli do Herezji, kiedy wychodziły modele, kiedy wychodziły unity, kiedy wychodziły książki, suplementy i tak dalej. I widać, że było często, często, często, rzadziej, rzadziej, rzadziej. No masz timeline, że na początku jest, wiesz, pierwsze powiedzmy 4-6 lat jest tak. A ostatnie 2 lata to masz. No właśnie, czy znaczy na pewno śmierć Alana Blaya tam widać na tym wykresie, tak? który był głównym twórcą rulesów i Loru do Herezji. No on tam był główną gó dowodzą, był imperatorem tego całego tak, przedsięwzięcia. Tak, ale też widać, w którym momencie Forge zaczął robić Black Bowla, w którym momencie Forge zaczął robić e Necromundę, dodatki, mm. tak, i wszelkie inne... No Problem jest taki, rzeczy. że oni mają mały team. Po prostu to jest mały tak. team i... i... w ogóle część zwolnili, tak, których mieli tam tego Edgarsko-Borowskiego. Tak, tak, tak, tak, tak. No no, on odszedł chyba w ogóle sam no. z siebie, mi się wydaje. No ale no. dobrze, wracając w <tus> służę wracając do tego, co będzie. Yy, możliwe, że powtórzymy się tutaj troszkę, bo niektóre modele już były, na przykład, zajawkowane w poprzednich odcinku. I tam o powiedzieliśmy? Ale no, w każdym razie wychodzi, y, czy wyszedł y, Contemptor i y, pretor w Power a może do Dark Angeli? Przepraszam, nie w Power a może tylko w, w a może Korygujecie. Wyszedł Contemptor, lewiatan i dwóch pretorów. Czyli cały zestaw. Cały zestaw startowy, jakby. Upgrade paki do Dark Angel już były od bardzo dawna. Te hełmy z naramiennikami do, do różnych marków już były mhm. dawno dawno. Bardzo fajne ogólnie uważam. Natomiast co jest ciekawe z tym kontemptorem, to jest pierwszy kontemptor, gdzie mamy dwie opcje na tors. Mhm. Znaczy, nie sam tors siebie, co ta ozdóbka, która jest na torsie w sensie. Albo może być ten taki ta ikona yy, zakapturzonego jakby rycerza trzymającego miecz w skrzydłach. Albo jest druga opcja, której teraz nie widzę, ale wiem, że na pewno jest, że można zdjąć ten emblemat i wstawić chyba, chyba sam ten miecz, to logo mm. miecza takiego skrzydlonego. Taki się Przez, no to to troszkę przypomina tego Nightlordowego, gdzie jest, są zwłoki. Tak, podpasta, i możesz dokleić albo ja nie. O nie tak? No, dokładnie tak. Nie wiem jak na inny wygląda, bo no, mam tylko tego Nightlordowego z Forge'a, i to tyle jeśli chodzi o Dark Angel, chyba, tak? Czyli dostali ten standardowy znaczy praktyczny. Dostali to. Dwóch, dostali dwóch dreadnoughtów i dwóch pretorów. Dostali no. bardzo też fajnego lewiatana, też ma fajny hełm taki unikalny, że wygląda jak taki kuty hełm rycerski. Dostali dwóch pretorów, jednego w, w, katafrakcie. w katafrakcie z tym, z, to się nazywa Wolkaj Serpenta. i z mieczem, to może być albo Caliban, Warblade albo oni mają jeszcze taki drugi unikalny miecz ogólnie to jest Power Source z siła plus jeden mm -hmm. eee, i, i, i, i ten drugi... power armorce i ma dwie opcje głowy można gołą głowę... znaczy ka każdy predator ma każdy. dwie opcje okay. głowy mm -hmm. on ma tarczę nie wiadomo, czy to będzie jakaś unikalna, czy to, czy to jest starsza taka stokowa Combat Shield, czy Boarding mm -hmm. Shield, mm -hmm. czy jak wyjdzie w końcu do nich kolejny bóg herezyjny, czy to będzie miało jakieś zasady specjalne. No i też mam jak jakiś tam rodzaj power sworda, no i ma te wszystkie hallmarki, czyli stylizowany pancerz na, na, na rycerską zbroję, skrzydła, jakieś tam klucze, uh, więc to wszystko wygląda według mnie bardzo dobrze. W ogóle cała estetyka Dark Angel w Herezji nie odbiega jakoś mocno od. Czyli innymi słowy można powiedzieć wszystko robicie dobrze, ale róbcie to szybciej. <laughs> tak, bo są te wszystkie te, te kazielnice i tak dalej, więc, więc myślę, że spokojnie model można sobie kupić do, do 40, postawić obok jakiś tam elitarnych jednostek yy, mm, Zastoczyliście dark złotych? <grych> Ale słuchaj, no bo... Sali, postacie w tym momencie primarisowe też już około 100 wykosztują, więc... No, to, to nie jest duża przebitka Dobrze, to tyle jeśli chodzi o Dark Angel'i Do White Scar'ów też trochę A, rzeczy wyszło przepraszam, co? jeszcze ci się wetnę. I są ładnie pomalowane Są ładnie <grych> tak, jak na Forzach. Jak na Forza, są jest szok no. Sok niedowierzanie tak. Szok łamane na niedowierzanie z white -carów. mamy Kizagana Assault Speeder. To jest taka ichnia odmiana Land Spidera Taki podwójny kotapek. No, trochę. Złączony, po prostu jakby był złączony. Trochę tak. No. Znaczy, no to masz, bo są generikowe takie Ziggy spidery, które możesz genericowe. sobie kupić. Y, y, y, albo jest opcja, że ma wyrzutnie rakiet, albo autokanony. A ten ma więcej daka, bo ma jeszcze ten Assault kanon z przodu i ma wyrzutnie rakiet z tyłu. Próbuję właśnie znaleźć modę, żeby z pokazać, ale. No, no dobra. Semitar. To się nazywa Semitar Assault Speeder. Normalnie. No pewno? Jest, jest... Semitar to jest jetbike. A może? Javelin. Javelin, o. Czyli Oszczep. I to jest taki generikowy, no. który sobie bierze. Każdy, każdy legion może bierze. I to jest po prostu. No. Bo, bo każda jednostka legionowa to jest jakaś generykowa jednostka, ale z jakimś twistem plus, że bierzesz bardziej, bardziej z legionowa ona, nie? No i dobrze. I kolejny unit, który wyszedł do Wisecaru to jest Golden Cashig, Złoty cashig, czyli... Były jakiś Black Keshigi, nie? No, tak Ebony to to są, no, ebon i cashig to są terminatorzy. ebon Ebony to jest kategoria porno. <laughs> <laughs> Golden Cashig to są, ktoś już fajnie powiedział, kutabajki obrzezane, bo ten przód nie jest taki obudowany. Jak tak, jak tak, jest, ten jest inny przód i mają te takie hmm, płetwy. Płetwy zwykły też ma. Też ma takie? Też ma takie, A, ty, ty masz, więc się bardziej wypowiesz. I prądki dla Twojej przyjemności. <laughs> tak. Leży, tak jest. Znaczy tutaj tylko przód się różni od zwykłego... Drugiego... Bo zwykły też jest ryb. <laughs> tak, ale tylko przód się różni <laughs> od zwykłego jetbike'a. Znaczy jest to kontrowersyjny model głównie dlatego, że dostajesz trzy w paku i masz sierżanta, który ma rzeczywiście troszeczkę inny ten bike, bo ma tą włócznie przytwierdzoną z boku na takim uchwycie. Natomiast cała kontrowersja polega na tym, że ci zwyklaki to jest dwa razy ten sam typ. A po prostu identyczne. Mhm. klej. I ludzie tak trochę narzekają, że chociaż no mogliby te... No, masz co, możesz tak. Sobie tak ale w, w, wiesz o co chodzi, że wystarczyłoby zamiast tego generykowego heł hełmu Mark 3 Dać ład skarowe hełmy za Greatpacha i już no, by było inaczej. Jasne, ale przynajmniej to nie są Snapfity. Masz normalnie no tak. i możesz go sobie wymienić. Złożyć jak chcesz, chcesz, tak. Wiem. Oni mają tam troszeczkę Zróbicie. różnych rzeczy, typu mają te... Tak. Mają te skórzane paski na, na, tych, na, na, na ramiennikach, mają jakieś tam rzeźbione na y, tych na nogach elementy władzkarowe. że na tarczę taką mongolską do Tak, robienia. no jest to trochę tak. No, mogliby się bardziej, troszeczkę bardziej postarać. Akurat łajskarzy mają o tyle fajnie, że tej bicy te takie plemienne różne można wziąć od orków, od, od kupu, kupy różnych frakcji, gdzie tanio można kupić bicy i podoklejać. Mm -hmm. Ebon Kesik chyba już omawialiśmy? Z grubsza tak. Z tak to są po prostu ci e, Tartarusowi Terminatorzy, jak dla mnie wyglądają całkiem spoko. Fajne, mają pozy dynamiczne. Na lokach mają te ozdoby takie mongolskie, mm. takie schematyczne. Plus, że mają te takie te płyty takie metalowe. Mm -hmm. Do herezji również, do Castodes wyszedł Ares Gunship, kanonierka mm -hmm. typu Ares. Taki, no trzyma estetykę pojazdów kastawes 30, tak. który mi się. No, a znaczy to, to jest Orion, tylko przerobiony To jest tak, jak różnica pomiędzy Reinosem a Razorbackiem. Mm. No jest parę elementów zmienionych, no jest bardziej na zasadzie nie transportuje kolesi, tylko będę strzelał. No, no i wyszło jeszcze, co my tu mamy datasheety. tak? Że, żeby Forge worldowy kastaudes właściwie nie wyszło, tylko zabedowane zostały, Że możesz forzeworldowy castaudes używać w armii 40-wej także tak. No i co jeszcze? I wyszły modele, które też już chyba omawialiśmy. Demony, demony Ruinstormu. Tak jest. Bardzo ładne. Kiedyś, jeżeli nie będę miał kolejki malowania, bardzo będę chciał je kupić i pomalować tak jak są tutaj, czyli czerń przechodząca w czerwień, taką czerń y, blśniącą no, trochę podobno, na niebiesko. Pod, pod, podobno koncept jest taki, że to są demony Undyvary, Chaos tak. Undivided, ale biorąc pod uwagę, że w Ruinstormie głównie się prezentowali Korn i Slanesz, to one właśnie mają taką pół na pół estetykę, chociażby ten demon, którego sanguinus na podstawce zabija, że on jakby ciało ma takie lekkie kornowe, czyli takiego klasycznego demona z rogami i tak dalej, a ten kleszcz ma taki zlenoszowy z demonatek. Ładne, bardzo, tak bardzo mi się podoba I one są dosyć duże, bo później czarnym byłoby być One są dosyć duże, bo to są chyba broods. Więc one są gdzieś na z starego dreadnoughta. Tak. Wyglądają na 56. I napisanki. też są bardzo ładnie pomalowane, chciałem powiedzieć. Tak. Bardzo fajne, no? stylowo. Ale jest napisane, które je malowałem? Bo tak trochę wygląda mi na innego no, gościa. Nie, nie piszą raczej na Warhammerze. To... Pewnie na jakimś forum znajdziesz to, bo... Wygląda mi na ten, yy, nie pamiętam. Giuseppe Ciafelle. Nie, Little Legend. Yy, oh koleś. Do takiego stylu rozjaśniania trochę. Dobrze, omówiliśmy sobie herezję, przejdziemy teraz troszeczkę powiemy o śródziemiu, bo też parę ładnych rzeczy do tego wyszło, tylko sobie tutaj odpalam wszystkie linki, żeby mieć. Więc jak podsumujesz te relisy herezyjne? Żeby... Spoko, znaczy one są spoko, na pewno z całą sympatią dla white Scarów, bo w książkach są zajebiści, uważam, że te Dark Angelowe dla mnie są lepsze. Jest ich mniej, co prawda, yy, z white przede wszystkim no, te motory spodziewałem się, biorąc pod uwagę, że to jest jakby mit ich mm -hmm. armii, a spodziewałem się czegoś bardziej, może nie flashy, ale z większą ilością charakteru. Mm -hmm. yy, bardzo by, nie byłoby trudno te motory przerobić na generikowe motory dla jakiegokolwiek innego Może motoru. o to chodzisz by i ludzie sobie wiesz. Mają jetbiki, chcą sobie urozmaicić swoje jetbiki, na przykład no właśnie ja w no. Emperor's Shilden. Wiesz, jest, mhm. jest typek, zresztą on się chyba na każdym forum herzyjnego, albo ktoś przykleje jego zdjęcia, ma zajebiście przerobione te motorki czterdziestkowe yy, Castodes na jetbiki, taki Ravenwing się zrobił mhm. po prostu na tych jetbikach do trzydziestki. Mhm. Do Wygląda im fantastycznie te mhm, motory. Spoko. Dobrze. Pierwsza rzecz taka bardziej organizacyjna, do to ustalili sobie harmonogram, jak będą robili rat -y, FAQ. Pierwszy taki update będzie w lutym każdego roku, a drugi w sierpniu każdego roku. Z wartościami punktowymi i klaryfikacjami zasad itd., tak itd. Tak e co tu jeszcze mam? Dużo Hobbitów nowych powstało Mamy tak Bo wyszedł w ogóle suplement z to The Shire Czyli to co było w książkach a nie było w filmach Powrót Hobbitów do Shire tam Saruman się Rozpanoszył No i tak Co my tu mamy za Hobbitów Sid Thorn I ten drugi Rowan Tisterwood To są tacy hobbici. Poza tym mamy też Tom Koleżków, którzy są to jest taka no, straż miejska z Biryshire na rozkazy Sarumana, tak? Hmm. Jak, je, trochę jak Ghetto Polis. Tak, tym roku, tak. to, Poza tym mamy jeszcze również do śródziemia War of Rohan. War of Rohan. War in Rohan, to, jest, to jest jakaś rozszerzenie do tego boksa, który wychodził, jest Rohanu kontra, kontra i Znaczy i Tu masz wszystkie jakby armie Unity i tak dalej, które były w filmie Dwie Wieże. Mm. Rozumiem. I przy tej okazji wydają budyneczek w plastiku. Yy, taki typowy domek Rohanu. Z, mm. yy, nie Meduset, bo Meduset to był pałac, a miasto się nazywało Stolica Rohanu. Musiałbym wyjąć książkę, którąś no. troszkę miastką mają. Yy. Stolica Echonem? Edoras. Właśnie. Edoras. Tak, z motywem konnym, tak, takie trochę wikingowskie. Tak, właśnie to jest fajne, bo to jest takie połączenie troszeczkę takiej estetyki wikingowskiej z estetyką, bym powiedział, właśnie taką mongolsko jakąś, Konno, tak? tak? Właśnie takie, właśnie, takie stary... ciekawe zestawienie. Tak? W, w Kotlinie Jeleniogórskiej, już nie pamiętam, w której miejscowości jest kościół przeniesiony z Norwegii. Świątynia Wang to się nazywa, tak. cały drewniany. Tak. I tam masz właśnie na tym kościele takie drewniane tylko łby smoków, Smoków, tak. Byłem, byłem w tym kościele. I zauważ, że Rohan w filmach, i w figurkach, hmm. automatem, jest stylizowany właśnie nordycko. Hełmy mają te takie tak. typowe nordyckie z okularem. Z wizorem takim, taką, no. Na, mie na, te, na mieczach mają motywy końskie, w, tak. zresztą y, Teoden ma ten, y, jak ma jelec, to ma takie dwie głowy konia, które się spotykają, mhm. pamiętam, że tak. to szkoło moją uwagę. Poza tym wychodzi Saruman na koniu i na piechotę. I to będzie w jednym boksie, tak jak kiedyś sprzedawali? nie tak, podejrzewam, że tak. Y, poza tym Palantir na tym takim piedestale ładnym z Isengardu oraz Grzyma. żeby Żeby mógł miksować. Tak, może... To jest to, co było tam na, w jego komnacie na środku. Tak, jak, ten tak. Skype. Taki... Skype <głosowanie, głosowanie>, to tak. tak, Skype to Sam Roda. Ale właśnie, że mogłeś tylko jedną osobę na liście znajomych mieć, <głosowanie> i tak. do niej dzwonić. I to, ta osoba musiała mieć to samo urządzenie. Więc nie, to jest. Bardzo... To, to jest dwie puszki ze sznurkiem. Widzisz, to jest tak jak z faksem, nie? Że jak dużo osób ma faks, to jest przydatny. Jak nikt nie ma faksu, jest nieprzydatny. No i to tylko, wiesz, z jednym się mogłeś pogadać. Mm. Nic dziwnego, że się zrobił zły nagle. Tak, że... No i tak, modele ty, są... Ty, ty, tylko wy we dwójkę mieliście Dreamcasta i mogliście mogliście tak. bo... Modele są pomalowane tak. przepięknie. Nawet jest faktura no. na materiale, szaty tak. i tak dalej, tutaj no. ozdoby Słuch na... Słuchali szacie, jak marudzisz grimy. na podcaście i się mieli no. w końcu. Ale, sorry, nadal <śmiech> uważam, że Grima wygląda jak niedorozwój. <śmiech> <Ale> <śmiech> nie niedorozwój. Ale aktor, który grał w filmie tak Nie sami. wyglądał tak. Nie? Y I Saruman też, no... Nie no nie wiem, wiem no to jest Saruman z botoksem. No. Christopher Lee nie używał botoksu. I moim zdaniem ta stara metalowa figurka bardziej przypomina Christophera Lee. niż to, co no Może nie mówi. może przypominać Christophera. Może oni mają pełne prawa od New Line Cinema. Nie, nie nie wie. wiem. Może. No, jest ładniej, ale nadal nie jest to czego szuka. Ale malowanie tak? jest przynajmniej dobrze. malowanie, malowanie jest, spojowe, jest super. Ale... Tak, malowanie tak, dobrze. Tak, tak. Bo faktycznie jest, jest takiej klasa. Nie? Tak. Yy, kolejne modele z Forge'a do... Yy, Midler, to są Holford Bracegirdle Bracegirdle to są tacy, taka rodzina, jedna z rodzin, którą pozdrawiał Bilbo na swoich urodzinach jak wymieniał nazwiska i to jest przywódca szirifów, o ile pamiętam szirifowie to byli ci, którzy się właśnie buntowali przeciwko rządom mm. Sarumana Robin Smallborough no hobby, znany wśród przyjaciół jako Kok Robin, ponieważ łatwo wpłynąć na jego opinię Kropin. Jak kogucik na wietrze. To, to, to jest kogucik na wietrze, jako mhm. I co jeszcze mamy z międzynarodów tutaj? Wiedźminie te koguciki były w kształcie loga CD Project Red na budynkach. Tak? tak? Tak. To był taki isterek mały. No i mamy pudełeczko, gdzie jest król umarłych i dwóch heroldów sztandarowych. No... W, w Nie Sigmar. Jeśli chodzi o malowanie. Yy, a, sobie. sorry. Tak, takie Night Hunt. Znaczy, no pomalowanie są pewnie tymi samymi technikami, albo podobnymi. Tak, no, jak, Jakby ich chcieć uzyskać tak, jak wyglądali w filmie, gdzie w filmie po prostu byli zielonymi duchami, y -hmm. to by troszkę nudno wyglądało, dlatego tu jest większe takie zróżnicowanie kolorystyczne. Przynajmniej na szefie, tak? Nie? Tak, przynajmniej na szefie no. Właśnie, a propos duchów, yy, na tym podcaście Nilla de Grassa, to jest Tysona, startok, tam coś tam gadali y -hmm. o duchach, czy wierzysz w duchy? Nie. A dla, dlaczego? No bo w historii planety Ziemia homo sapiens żyło tutaj około 80 miliardów. No to wyobraźcie sobie, jak bardzo musiało to być zatłoczone. Były akcje typu, spieprzaj, zajęty jestem, nie, no wszędzie mi latają duchy, odganiać się muszę. nie. Albo też kolejna rzecz, że mogą przechodzić przez ściany, ale czemu nie spada przez podłogę? Dlaczego podłoga go trzyma, a ściana nie? A może to kwestia decyzji, nie? Chcę przejść, nie chcę przejść. Skoro lewituje... No jak lewituje, to tak. Ale no to wtedy czemu macha nogami udaje, że chodzi? Bo w filmie inaczej nie mogliby zrobić tego. No właśnie. Prawda I... czasu i prawda ekranu. No i tak. Jeszcze więcej Hobbitów. Rolnik Koton. To jest e... czarny? Otóż nie tym razem. Sorry. Folko Bofin. On chyba był w książce. Nawet z imienia wspomniany tak mi się wydaje. Folko Bofin, Lotto Sack-Wilbagins na pewno. Spoko, można, że sobie całą wioskę tych hobbitów zrobić, nie? Słuchaj, no. i zrobili ten domek, nie? Kupujesz tak. kilka tych domków i robisz sobie wioskę. Dioramkę, nie Dioramkę no, no. Kiedyś na pewno był model w metalu Lobeli Sack-Wilbagins, to ta, co parasolem wszystkich napierdzielała no. i chciała wydziedziczyć Bilbo z jego tej... A róży był model? Rozy? Żony Sama? No, Chyba przyszłej, nie. Przyszłej w każdym razie, Lobelia ja, jest na pewno miała swój model metalu. Nie pamiętam czy Lotto, czyli jej syn chyba, yy, miał model, ale teraz na pewno ma. I yy, co jeszcze? Ted Sandyman, syn młynarza, z drewnianym młotem. Hmm? Czekaj, to zresztą syn młynarza jest z drewnianym młotem. Nie no. wiem, może lubi. No i to tyle się dziu źródzimy, tak? Czyli no, ostra ofensywa hobbicka, tak, być, bardzo Ale bardzo wszystkie te modele są spoko. Są prawda? ok, no, Rozbudowują uniwersum, tak? To już ma opcję niemiecka. Także tak. No i tak, następne modele jakie mamy to są gry pudełkowe i zaczniemy sobie od nekromundy, bo tego jest najmniej. Przynajmniej z tego. No ale Guns wyszli, tak? Wyszli Hired Guns z Forge. Teraz jakoś się przycichło właśnie, tak jak mówicie o 30 tak na troszeczkę przycichła. Wyszedł Book of Judgment. Nie pamiętam, czy Book of Peril wyszedł też w międzyczasie. Są dwie książki, które wprowadzają. Book of Peril wprowadza um, kasty i um, jakieś cechy rzemieślnicze, że możesz mieć, możesz przynależeć do jakiegoś cechu rzemieślniczego, w cudzysłowie, rzemieślniczego, tam, przemytników itd. I możesz mieć benefity od nich, ale też kary. A Book of Judgment wprowadza enforcerów i e, zasady w działania enforcerów. No i wyszło dwóch bardzo fajnych Hired nie pamiętam co to a są... Apollus nie... Cage i Krotos Hark. Jeden jeden chyba były Goliat albo przynajmniej zajmował z Goliatem. Hark jest Goliatem tak. urodzonym <coughs> z najniebezpieczniejszym darem inteligencją. <coughs> jak na Goliata. No a, a i, i to są takie dwa, dwa Hired no ten, ten co sobie bliżej wygląda trochę jak ten... No jak się nazywa? Ten... Nie, nie, nie, ten gang... Orlok. Orlokowie to są? Tak. Ci co, tak. są, co pracują w odlewniach. To, to, to tymi tymi blue, color, blue color guys. Czy to tak, są tak, tak. Kory, Wygląda tak. jak orlok z dodatkowymi bicami. Znaczy tak. mi się podobają, bo to widać, że koleś ma taką magmaxową zbroję sklejoną z, z tego co z kogoś tak. buty. Mhm. Tu się mhm. trochę, trz, wiesz, bandażem się spodnie trzymają, bo się trochę podarły. Mhm. Podoklima. Dobrze. Aeronautica Imperialis yy... No to ja powiem co wyszło, wyszło Przede wszystkim wyszło podstawkę Przez te kilka miesięcy wyszło sporo Przede wszystkim wyszła podstawka W której mamy 7 statków 8 statków przepraszam 3, 5, 4, 9 statków Liczby rosną po prostu w to pan, nam też Gdzie 9 statków, 4 gwardii. No, gwardii, no, i Imperial. Imperial. Imperial. Imperial Navy chyba, tak? Używa. Imperial Navy, tak. tak. I, I pięciorkowych, wieści. z czego tam chyba 3 2 gadżety i dwa bombowce. Tam podstawka zawiera, no co on zawiera? Jeszcze, no zawiera wszystkie oczywiście zasady. Ma w taką zwykłą, zwykłą papierową, niestety. Do tego też wyszło, w późniejszym czasie wyszła książka e, Rynsworld Air War, campaign book, czyli to jest cała kampania do rozgrywania na świecie Ryna, w świecie Ryn, przepraszam, nie Ryna, w świecie Ryn. E, I też wyszła specjalna mata, która jest tekturowa, tak jak maty do kiltima i tak dalej, mhm. którą można ro, u, rozłożyć i grać na niej. E, wyszły karty do y, naszych jednostek, naszych lataczy. Inaczej, jeśli tego nie mamy, w podstawce nie ma nic, będzie trzeba grzebać po książce, żeby dowiedzieć się, co w nasi się robią, mógł skanować lub cudować. Znaczniki, które stawiamy na stole. I bardzo fajna rzecz, że widziałem, jak już grają ludzie, że po, po, pomimo tych znaczników, jak chcą sobie poustawiać na stole, po prostu zwykłe przeszkadzajki, to biorą tereny właśnie z Adertus Titanicus wino budynki i no. po prostu je ustawiają. Albo grają tak, że latają totalnie nad nimi i ustawiają gdziekolwiek. To, to nie jest ta sama skala, nie? nie? Nie. Jest skala, wiesz co, skala jest inna, ale nie jest jakbyś tak drastycznie... Ee, Jak zmrożysz oczy, to nie Nie, Nie, nie, nie jest tak, nie jest no. tak drastycznie inna. Wiesz, znaczy, są, są samoloty, no więc te technicznie jakbyś tak popatrzył... Popatrzymy z góry, więc samoloty są wyżej, nie? Więc będą większe niż tytany, ale to nie jest ta sama skala. Nie nie, to W to nie jest Nie, to, to, to nie jest ta sama skala, natomiast mam nadzieję, że jakoś będzie można... To jeszcze tylko dodam, że jest już zajawka, że w listopadzie będą Evi Bombers tak. do orków. Będą, no wyszły karty, wyszły kostki, które bardzo mi się podbają. W końcu GW się nauczyło robić symbole na szóstkach, słuchajcie, to jest po prostu coś niesamowitego. Kamień milowy w rozwoju firmy. Czasami jeszcze potrafię w niektórych kostkach z i zrobić symbol na szóstce i na jedynce. I znaczy co? wiesz co, jak na jedynce masz, nie wiem, jakąś smutną czaszkę jeszcze coś w tym stylu, ale... a wiesz, a na szóstce masz epicki symbol swojego chapteru czy coś w tym stylu, to rozumiem. Ale nie, nie O, widzę symbole mojego ukochanego, <śmiech> wiesz, armii czy czegoś, o, bo każdym... sfejlowałem, nie? To tak bieda. W każdym razie wyszło no, <śmiech> sporo rzeczy do y, y, Aeronautica Imperialis y, no ja niestety, jak, jak mówiłem y, y, y, troszeczkę się w... kupiłem boxa, zobaczymy co z tego wyjdzie na razie box zostanie nieotwarty do, do momentu, kiedy nie zrobię dla i rozliczajcie mnie z tego <śmiech> mówię do słuchaczy oczywiście którzy będą wbijali na streamie no dobrze, przechodząc do następnej rzeczy mamy trzeci sezon Warhammer Underworlds pod tytułem Beast Grave. Bestio Group? group. Bestio. group eee, no i co tu można powiedzieć? Najpierw pozytywy, powiedzmy, czyli modele. Eee, grasz Racks The Spoilers, to są Bistmeni. jest ich sześciu, z tego co widzę. Po prostu modele bismenowe kroczące wśród drzew, nic specjalnego, ale są, są ok, tak? Natomiast Warband, który nawet mi się podoba wizualnie, mm. jest ładny, to są kurnotchi, Elfo podobne stworzenia, nieco zdziczałe. Mamy tutaj Centaura, całkiem fajne. Bardzo różnorodna już banda. Wiecie co, biorąc pod uwagę, że oni mają takie te stojące włosy, to by pasowali do splinter twangów trochę wiesz nie, co? w jednolity kolor pomalować szczerze. Yy, wiesz co, oni bardziej estetycznie przypominają mi stare udelfy. Niż, niż to, co obecnie niż Sylvanet. jest sylwanek, gdzie są mechy z drewna po prostu. I mm. yy, duszki. Yy, no tak, bardziej, są, nogi, bardziej są no, nogi, satyrów nogi satyrów mają. Satyrów dokładnie. Yy, natomiast tak, bardziej estetycznie wyglądają jak stare wudelfy. I myślę, że nawet, nawet jeżeli chodzi o malowanie, to jakbyś ich postawił w armii ze starego Fantaziaka Wudelfów, to by się jakoś bardzo nie, nie odróżniali. <coughs> także Tak, to są warbandy, które są w tej grze, no i teraz troszkę mniej pozytywne rzeczy, bo Games Workshop no, no stara się prowadzić scenę kompetytywną bardzo tak czuwając nad nią, tak. Micro no i troszkę model, wydaje mi się, że to jest troszkę wzięte rozwiązanie z Magic the Gathering, to znaczy na scenie kompetytywnej będą obowiązywały tylko ostatnie dwa sezony Underworlds'a, czyli ten, który jest teraz i ten, który był poprzedni. I w związku z tym, skoro Bisgraf jest trzecim sezonem, to w grze kompetytywnej przestają uznawać Shadespire, czyli pierwszy sezon. Nie będzie można tak, kart używać, nie wiem, czy Warbendy dostaną nowe karty zanwrejtowane, nie, nie, nie, w ogóle już nie. nie. nie. A, nie, no, czyli, nie czyli jest to całkowita... Zaznaczam, w środowisku kompetytywnym jest to całkowita eutanazja Shadespire, co nie oznacza, że nie można będzie grać i policja będzie wchodzić do domów, że pan ma egzemplarz Shadespire. Nie wolno. A czy my wiesz co, my zawsze <grych> chyba traktowaliśmy przynajmniej ja Shakespeare jako po prostu grę planszową. Tak. Taką, żeby przejść na piwo i, i, i sobie dwóch zagrać, tak. nie? Zresztą, jak się dowiedziałem, jak się dowiedziałem, to się... że będzie tak, tak zrobione, to szybko poleciałem do Kryspina i sobie kupiłem od niego te warbendy, które mi brakowały, bo 6 Spire tak jak no, już mówiłem, no, chciałem skompletować. Mam wszystko, tylko nie pomalowane, mhm. tak? Ale mieć mam wszystko, co wyszło. Nie mam kart komanderów, które były do 6 Spire jeszcze. I Ghost of War? Commanders chyba to się nazywało. Bo mam jakieś karty, to zobaczymy, bo może ci... No może tak, sprawdzić, tak, jeżeli to jest to. to. Yy, także tak, to jest rzecz jedna, której mi brakuje. Kolory no, coś tam, nie to nie było to? Czy ona się nazywał Commanders? Hmm. Weź sprawdź, bo, bo któreś mam karty, więc. Karam się, że jak szukasz, to ja, to ja, to ja coś powiem, na początku mi się strasznie spodobał ten pomysł. I że robią phase out jakiejś, wiesz, sezonu jakiegoś i nie będzie można kupić, nie będzie można nim grać i tak dalej. Ale to tylko z perspektywy gracza, który grał od pierwszego sezonu. Natomiast postaw się w, per, w, w, w, w pozycji osoby, która wchodzi teraz wchodzi w grę i chce zagrać w Grave'a. Ile rzeczy musiałbyś kupić, które są już coraz ciężej dostępne, jakbyś chciał kupić? No, musiałbyś kupić teraz wszystkie bandy z Underworld'a i wszystkie bandy z To Nie musiałbyś. No, wiesz jak by można było to rozwiązać? Karty same. Te karty, które tam były, żeby pojawiły się w trójnizowy... No, tylko of glory. glory było w... w, w Jakie był drugi? An jak się nazywał drugi? Z Nightwalt. W pojawił się Icos of Glory, czyli mm. karty z Shadespire'a. Mm -hmm. Jakieś tam brakujące chyba, z tego co pamiętam. No. no. Czyli, czyli można to obejść, niewyjmując ma... ze sprzedaży. Jeśli by wejść. tak robili. Jeśli by w z Grevy zrobił tak, że wszystkie karty z Nightwolta pojawią się w paczce. Z Shadespire. Z Shadespire'a już masz. Bo były z Shadespire'a y no, y okay, w Nightwolcie. ale tak. te y, nawet te, w tym boxie to, to są to już nie no, Anulowane. No, tak. tak. Natomiast, Biorąc pod uwagę, że jeżeli no, nawet by tak robili, i byś chciał być dla kolekcji, i tak dalej, no musiałbyś kupić trzy sezony. Za dwa sezony będziesz musiał kupić pięć sezonów. Musiałbyś. A w ten sposób zrobili tak. Ci, którzy są casuale i sobie grają w domu, i sobie lubią kolekcjonować, i tak będą w to grać. Ci, którzy chodzą na turnieje, też masz trochę mniej do ogarnięcia. Problem Magica jest taki, że tam jest setki tysięcy kart. Znaczy, no, hmm. przesadzam, może dziesiątki tysięcy kart jest. I muszą obcinać to, bo inaczej tak gra jest, wiesz, no jak to mówimy na czterdziestkę. Blot jest taki po prostu, to pęcznieje, pęcznieje, pęcznieje. No, ale też w Medziku jest, może to jest moje skrzywienie jako hobbysty figurkowego, ale no w Medziku kupujesz karty i masz karty po prostu, mhm. no masz karty. No tak, A tutaj no. jednak możesz spędzić tyle czasu sklejając wszystko, ale, ale i tak karty grają, nie figurki. No, Bo za nas figurek możesz po prostu mieć żetony. się, że jedno i drugie gra, ale no tak. No nie, ale w, tutaj... A turnieje dopuszczają żetony? Zamiast nie, nie, nie wiem, tylko Tylko chodzi mi o to, że w figurki nie potrzebujesz figurek, żeby grać. Potrzebujesz żeton na planszy, a twój żeton jest figurka. No okej, okay. no... F... Bo nie masz line of tu nie masz nic. Mówię, jak grasz nie turniejowy, nie dotyka tak, mnie tak. w ogóle. Shades fire sobie dokompletuję do końca, ja już nawet na nie wchodzę. Chociaż przyznam, że były bandy w Nightwolcie, które mi się podobały. W Bizgravie, ta banda tych... Słuchaj, zawsze tak, możesz kupować pojedyncze prawda? bandy, jeżeli będziemy grać, czy będziesz grał z Wincem, czy ze mną, kiedykolwiek przyjdziemy sobie zagramy, bo ja nie pozbywam się tych... No właśnie, słuchaj, jeżeli ja mam Shadespire, tak, nawet jeżeli ono jest nielegalne na turniejach, no to rulesy nie zostały aż tak zmienione, tak? żebym... Mogę zagrać bandą z y, Beastgrave przeciwko bandzie z Shadespire, tak? Tak, Może w przyszłości sobie coś takiego zrobię. Możesz tylko to Selektywnie te bandy, które mi się podobają. Bo. Może. Na razie mam cztery bandy z Shadesfire do pomalowania, więc.. A co masz do pomalowania? Mologa? A nie, Molog jest na Boltem. Stormcastów tych zwiadowców, kornistów tych bardziej opancerzonych, krasnoludki ognia i. Skazane. I skazane ale spoko, to dojdę do tego. Nie ma, nie ma strachu w naszym fachu. Yy, co tu jeszcze mamy? Zapowiedziany yy, warband goblinów na wilkach. Mm -hmm. Ruszają mnie tak samo jak gobliny księżycowe z grzybami, czyli wcale. Ale fajne są. Fajnie, my że myli. są. Zupełnie nie dla mnie. Yy, okay. No i tak, tu mamy unboxing Bizgrave, co mamy w bisgrave? Mamy broszurkę, jak się nauczyć grać. Mamy rulebook pełny. E, karty oczywiście. No standard to tokeny, jest, kostki, plansze, modele dwóch warbandów. Jedyna rzecz jest taka, że od razu w kostkach masz te magiczne, kostki. magiczne kostki tak. Bo to w najwolcie weszło, nie? Rzucanie czarów. Ale nadal jest kompatybilny set, że możesz czarującym warbandem grać przeciwko nieczarującemu tak, warbandowi tak, tak, tak, i nic nie, nie ma przeszkód, tak? Tak, tak, tak, tak. No okej. Okay. A i co tu jeszcze the Watch. Kolejna I złośliwie mówią, że to jest to, co zostało z Bretonii, bo ktoś tam odkrył na którymś modelu jakiś element, który odwołuje się do Bretonii, że to są no, duchowi następcy. Pewnie topor, toporek albo coś. Nie wiem. No to są Flash Eater Quartz, tak, mm. czyli to są te potwory z Wiedźmina, które następują. Ale właśnie to jeszcze a propos tego, to ktoś gdzieś, właśnie to co mm -hmm. mówisz. Że w Flash i jest w ogóle bretonnia nowa, tylko że właśnie. A no może, może ten, stąd, w ten sposób. Stąd się wzięła. Bo, bo tutaj nie widzę żadnego elementu, ale właśnie w tych w, w, w szerszej range'u, czy gamy modeli tam są jakieś różne nawiązania. Dwór ciałożerców. No i właśnie Jakie? jak się wiesz, może jakiś dwór właśnie. Nie, to berki mi się podobają. Berki? Nie, to, A, nie to berki. To berki. Spoko, reszta jest, znaczy nigdy mnie te gule... Z... Czy one siedzą jeden na drugim To jest jeden model po prostu, tak? Tak, tak. tak. One tak niby lecą obok siebie. No ja tak na pierwszy oka mi się wydaje, że zanim no, i no? spoko, że jest też nie dla mnie. Jak teraz... Czy mi się mi skityka tych guli nie rusza mnie. Nie to, że jest zła po prostu, nie... Ale nie łatwo by nie się jej nie... trasami malował, Bardzo Bo bardzo. jest bardzo dużo obszaru o jednym kolorze. Tak, ja tak sobie tak. patrzę na nich, że fajnie by było mieć niektórych, yy, może gdzieś kupić pojedyncze sztuki, i jak w końcu wyciągnę i pomaluję swego Fallouta, tam są z górami się walczy czasami i po prostu sobie pomalować, dorobić jakiś patyk zamiast toporka, yy, jakąś gazurkę i mieć jako tokeny przeciwników, którzy chodzą. No jest to jakaś opcja jak najbardziej. Jak tam panowie widzicie siebie wchodzić w Bisgrave? Nie. Nie, nie, nie, broń Boże, broń Boże nie, nie popełnił drugiego z tego samego błędu. Nie wiem, bo najwolna sprzedawać, tak? Sprzedaję wszystko po kolei. Yy folder na kartę, jakbyś chciał, to Ci mogę też odstąpić, bo nie będę z nimi zrobił, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Powiem Ci szczerze, że mnie przygniotła nie ilość kart, ilość kombinacji ilość, jak szybko to wszystko zaczęło wychodzić. Teraz się nagle uspokoiło, ale bałem się w pewnym momencie, jak, jak stwierdziłem, że sprzedaję, bałem się, że to cały czas tak będzie wychodzić, wiesz, że mhm. co miesiąc banda albo dwie i po prostu, kurwa, jeszcze nie pomalowałem jednego, a już drugie wychodzi. No mhm. niestety jestem takim człowiekiem, to jest mój minus straszny, że ja lubię kolekcjonować, ja muszę, tak jak Ty, lubię mieć wszystko. I wiesz, teraz kupujesz bandę, dla mnie się nie kończy na bandzie. Dla mnie muszą być koszulki, muszą być karty. No to tak to nie było. No, ale ja tak mam, że lubię mieć to wszystko, tak? I teraz wiesz co. Mnie, no wiesz, co zrobiłem teraz? Wszystkie koszulki na karty wykorzystuję w Warcry'u. Na karty do Warcry'a. Tak? Spokojnie. I teraz słuchaj, z koszulek na karty Orków zdjąłem dosłownie bezproblemowo na dróg Orków. Tak się, takiej wysokiej jakości są te karty, mm -hmm. te koszulki. Mm -hmm. To wyklejka po prostu była, tak? Z, na, zgrzana, nawet nie sklejona, zgrzana mm -hmm. jakoś, na, albo antystatycznie po prostu. Nie masz to... normalnie. Przede wszystkim srebrne, nie, strewne są zrobione. No, okay. I tak mm. spoko. kiepska jakoś, koski wszystkie sprzedaje, wszystko wszystkie modele sprzedaje. Zostawiam sobie tylko te, które mam pomalowane, czy mam jeszcze z tą kaską pomalowanych, tam fajnie, bo tam ich zrobiłem, przynajmniej mi się wydaje. No i wszystkie te modele, które wchłonąłem w Warcry'a, bo Warcry jest ciekawszą opcją dla mnie, mhm. bo tam jest dużo modelarki i to jest na tyle prosty system, że nie muszę, nic, nie muszę teraz nic dokupywać. Nie muszę myśleć o tym, że teraz wyjdzie coś do Warcry'a, wychodzą ten monsters e, i coś Właśnie tam... do tego teraz przechodzimy. Tak. I nie muszę o tym myśleć. Ja nie chcę z tym grać. Jeżeli Ty będziesz chciał zagrać monsterem, fajnie, zagrasz ze swoim monsterem, ale ja nie muszę z tym grać. W sumie tak jak w tym jak możemy się dogadać, że na przykład ja komandera bardzo chcę wysławić, a Ty akurat nie chcesz wysławić. Można nadal zagrać na 200 punktów. Ja po prostu wezmę więcej elit, nie? No, ty weźmiesz komandora. Dobrze, no i Monster Mercenaries to jest dodatek, yy, suplement Dobrze. do Warcry'a, yy, gdzie możemy sobie zatrudniać różne modele istniejące w grze. Tak? I mhm. yy, co tutaj nam powiedzą? O, na przykład. A nie, to, to są Newsy Sigmarowe. to Dale, nie? Dalej. Przykładowo. Fajnie model w ogóle, radę. No. Yy, Chimera na przykład. Możemy sobie zatrudnić Monstera Chimerę do Warbendu, jeżeli dobrze rozumiem. Jeszcze jeden Monster chyba jakieś pokazanie, Czy mi się wydaje? Dwa yy, chyba. Były nie pokazane. wiem tutaj, ale też mówią przykładowo, że można szamana Cangorów yy. do Lordu wziąć, by pasowało estetycznie. Tak, bo może właśnie brać z innych, z innych modeli, koniecznie te warcajowe no, modele, nie? nie yy. jest cool, Do jest Iron jeden. Jossów, jest Mega Boss no. na przykład, tak. I wychodzi też albo wyszedł zestaw Terenów. Yy. Yy, Skalane ruiny, default mm -hmm. ruiny. Mieliśmy już wcześniej ten Garden of More, który został przepakowany i do, też jako teren do, do, do, do, do tego. Jeden z najbardziej chyba udanych i lubianych terenów do Fantaziakowej. Miałem to... kiedyś, pomalowałem, sprzedałem, bo nie grałem nic Fantaziakowego. To jest coś, co mogę kupić tylko po to, żeby mieć warkajowe, bardzo klimatyczne tereny. No to jest fajne. Bo jest jeszcze oczywiście to przechodzi tereny z plackiem, nie? Znaczy, jest plasz, z matą. Te, te które? Z jest, <grym> nie wiem, za darmo? Głodny Wysytań. jestem, nie? Głodny jest. Możemy ogarnąć jakieś rzeczy, nie Iron Golemi i nieokiełznane bestie, czyli urobędy z podstawki, tak można jest. kupić teraz w oddzielnych pudełkach. I te bestie wszystkie. Bestie jest. chaosu można Czyli te Ty możesz kupić wszystko, co masz w podstawce, od wszystko osobno. Osobno, tak. Więc bardzo fajnie, bo jak ktoś już nie wszedł, a nie chce tych band, to po co ma to kupować? Bo kolega ma wszystkie tereny, po co dublować? Na przykład, ne? albo grać tak. tylko w klubie. Wyszedł FAQ i Rata do Warcry'a dla tych z Was, którzy chcą być na bieżąco z tym. I było fantastycznie do... wyjaśnione, że nie można, stojąc bliżej przeszkody, korzystać z benefitu przeszkody, jeśli między to mam przeciwnikiem. Nie ma przeszkody, tutaj układa wszystkich tych, którzy twierdzili, że jest inaczej. Boic. Mam ścianę z tyłu sprawy, z więc mam... Więc, nie więc mieczem mi się gorzej zamachuje, więc mhm. tak tłumaczyli to, nie? No tak, co my tutaj jeszcze mamy? Yy... No cały zestaw jest pokazany, ogólnie... O, tu jest coś. Tome of Champions. To to jest... Ominą mnie tu. To. To Nowa jest... książka zawierająca rulesy wszystkich warbendów w grze i dużo, dużo więcej. Czyli jeżeli nie kupiłeś ich kart frakcyjnych, to nadal będziesz mógł im grać. Czyli taki... Azbierasz Zapowiedzieli czy już, bo mnie to co może, to to może Zapowiedzieli czy... już te dwie nowe frakcje. Dali zajawkę jednego modelu. No z tych tak, z... championów, championów boom. pewnie. To jest Spire Tyrants. To mm. będzie przedostatni warband do Warcry'a. Fajnie, fajnie No taki. Pff, znaczy. Kultysta chaosu, tak? Wiesz co? Z, z tego z opisu ja się spodziewam czegoś w stylu starych, fantasiakowych yy, Chosen. Jest. Czyli takich mm. po prostu wojowników chaosu bardziej do, wiesz, dokoksowanych. No a tu jest, yy, jeżeli Monster yy, i Mercenaries. <śmiech> Fomoroid Crafsher, cokolwiek jest... Lech, nie rozumiem, to jest też z Warband'ą nowego, tak? To nie będzie jakiś właśnie monster? Nie, co nie to chyba ASD taki do, do pojedynczy, zatrudnienia? pojedynczy model. Wiesz, są nurglowe elementy, mam widzę, na zbroi. Do zatrudnienia po prostu, że wiesz, po prostu bierzesz go sobie na grę, nie? Znaczy ten... Tą odpływ od prysznica, który ma na na. Tak. To jest... <laughs> to jest sitko na herbatę, Sorry. sorry. To jest jak Iron Golemi <laughs> też mają ten motyw. Tak, mhm. ale mhm. zobacz, no. ale ma chaosowy? No może być tak. No, no, znaczy nie wszyscy są chaosowi, tak? No. Wszystkie warbandy. To, to, to, to, to, to, to, to, to jest co? na tych chaos waste z całych. No w każdym razie, no, I tutaj jeszcze chciałbym dodać, że chłopaki, jak zebraliśmy się na nagrywaniu podcastu, wręczyli mi prezent na urodziny, które miałem, yy, za który bardzo dziękuję. Jestem wdzięczny. Nie chciałem wchodzić w Warcry'a, no, ale jednak wejdę, bo mi kupi splinter ty, splinter twęgów. Yy... co, trzeba by nie sobie coś kupić teraz. Nie no, nie ma by, się no, ma w listopadzie. Żeby usiadł pomalał. No, ma w listopadzie. Znaczy, już do niego prezent, ale możemy to się wrzucić. W każdym razie no, przerobię ich po swojemu, zrobię y, złamanie mojego schematu, bo jak wiecie ja najczęściej maluję pudełkowo, tak? o, czyli to co, to co widzę na pudełku, ewentualnie gdzieś tam we flafie, w artach to tak maluję. Natomiast tych chcę zrobić tak typowo po swojemu własny schemat kolorystyczny, wymyślić. Zdradzisz jaki? E, jeszcze nie, bo jeszcze nie wymyśliłem. Musisz się e, z tym przespać, już włożę ich pod poduszkę będzie spała. Tak, możliwe, że nawet nie wiem, pomaluję pierwszy model i stwierdzę, że jest to chujowe i wrzucę go w płyn hamulcowy. I będę próbował aż będzie taki, który... Aż w końcu dojdziesz do, do tego schematu. <laughs> o, zajebisty schemat, tak. o, oh, ok. E, nawet go <laughs> będę konwertował, bo tam jest parę biców, które za bardzo odstają, jak na mój gust, więc ten... Więc będzie troszkę cięcie, troszkę Green stuff może. Ale fajnie, bo już nawet tak cały czas pamiętam, że nie wchodzę w ten system, to sobie patrzyłem kiedyś na te hmm. modele i tak, co bym zmienił tu, co może tutaj. A tak się zapytam, kiedy masz zamiar informować tak realistycznie. No chyba w miarę szybko, żeby pograć. Nie? Dobra, to w takim razie ja się zastanowię nad terenem, nad tą paczką terenów i wtedy będziemy mogli coś nagrać. Ale zapytać. nie musisz kupować terenów, możemy pojechać do Sagrafu i tam zagrać tereny. Ale sam. tam jest głośno, więc, wiesz. Ale może pomyślać. No, no, Ja też, wie, wiesz, <coughs> lubię być w domu. No, okej. Okay. Szuka, bradejscu, że zakomisz na znanego boksa, no, no, okay. ale wiesz, ty mu próbujesz go zabrać. Już tak, twaj rył mam. Dobrze, i na szybciutko jeszcze tylko news z Blood Bowl'a, na koniec naszego działu o grach pudełkowych do Blood Bowl'a. Nowy team, zaraz do niego przewinę. Reptylianie. Reptilianie. <głos> <głos> <głos> <głos> Nawet już się nie kryją w sporcie. Czy jest to pan Herman Sycz? No, Miro Sycz. No, ale no, mobilizacja wszystkich kuców się udała i Konfederacja jest w sejmie teraz, także. Wszystkie beby, jak to gdzie pod progiem, teraz już. Tak, marszałek, do La Fusa marszałek senior Ozjasz Goldberg. Cybor reptiliański. <gry> jest super. No. Zawsze chciałem być cyborkiem. Tak. Także tak, no, jak, jak lubicie jak to się nazywa Kinków, tak? Kingston. Mhm. No to można sobie ich do Blapola złożyć i pomalować. No i to w gruncie rzeczy tyle, jeśli chodzi o dział na temat gier pudełkowych. Przed nami jeszcze dział pod tytułem Inne, gdzie omówimy Inne Newsy interesujące nas ze świata GW. A potem jeszcze będziemy mieli krótką wersję tematu odcinka. Dobrze, no i w tych naszych notatkach mieliśmy jeszcze dział Inne. Yy, I na początek Ever Chosen, z, i powiesz trzy słowa, bo to śledziłeś? Trzy słowa. Yy, znaczy, no co, yy, konkurs polega na tym, że... Znaczy, no co, to były trzy. Dziękujemy, przechodzimy do na następnej. <laughs> znaczy, no, co? <laughs> trzy słowa. Chuj ci w dupę. Yy, Ładnie się pan przedstawia przed milionem słuchaczy. <laughs> klasyk, nie? Yy, znaczy, zrobili konkurs, który malarski, gdzie były oczywiście, no jak to, z jakimiś Golden Kategorię yy, małe figurki, duże figurki i open i, i, i tak dalej. Yy, bardzo fajnie, że zrobili coś takiego, że ludzie, którzy nie, nie zawsze mają czas na to, żeby wejść do jakiegoś wody, mogą się gdzieś pokazać. Trochę szkoda, znaczy to nie jest nieuniknione, ale trochę szkoda, że większość takich nagród zebrali ludzie, którzy jednak są malarzami, no bo jak jakiś malarz lokalny przyjdzie i wstawi fixa, no to ten fix trochę wygląda i z reguły lepiej, no, no wiesz, no, niech Flew przyniosła... No sobie... wygląda, wygląda porządnie, ale jak wiesz, masz kolesia, który zarabia tym na życie od 10 tak. lat, no to... <śmiech> Więc to jest trochę słabe Z jednej strony tutaj jest niestety mentalność ludzka wchodzi. bo ja Uważam, że malarz, który jest malarzem i zarabia na tym i bierze udział w konkursach, nie powinien brać udziału w takich konkursach dla community, nie? Powinien sobie przyjść do sklepu, no, tak nic mu nie wiesz nie, nie, nie, nie broni mu, ale... Nie, no powinienem dać szansę, one są po to, żeby dać szansę. Trochę na, na zasadzie jakbyś miał mistrza w biegach w województwie i Uzjana Bolta na tym samym torze, nie? Tak, znaczy, nie co to to zabroni, nie. ale z drugiej strony wiadomo, kto wygra, tak? No. Natomiast nie, nie mam przeciwko, żeby brali że brać, tylko że wiesz, w sytuacji, tak jak u nas w naszym lokalnym świadku przyszło tych osób tam 20 powiedzmy i masz trzy osoby, które przyszły, które mają zajebiście, no to wiadomo, kto będzie te nagrody zgarniał. Ale nie do końca, bo okazało się, że bardziej spodobały się prace, które były takie bardziej z charakterem, niż po prostu wypracowane, że wieśnicze, te prace. Mm. Nie? Natomiast y, ogólnie bardzo fajny koncept, że to się wszystko globalnie rozmi y, Roz o, o, rozniosło. I że później te prace były wrzucone wszystkie, niezależnie czy one były super, czy one były dobre prace, czy, czy kiepskie prace, były wrzucone w jeden kosz z tymi zajebistymi, co powoduje, że jednak jak zobaczysz swoją pracę gdzieś, Wiesz, globalnie publicznie upublicznioną, no to jednak trochę się wiedział, no wtedy dużko ciepło robi, nie? Że tu Gameforge wzięło i w moją pracę wzięło i przerzuciło, nie wiem, że to robiło algorytm, nie? No ale, ale jednak. No i fajnie, bo <coughs> zrobiłem streamer. Jeden z naj... ja, bo dużo, dużo modeli przeklikaliśmy, czy fajne, bo tam można było oceniać, tak? Na tak. Jeden z dłuższych streamów, jaki zrobiłem, czy chyba najdłuższy stream, bo cztery ponad godziny siedzieliśmy i po prostu ocenialiśmy, przechodziliśmy model po modelu. Ja według swojej, swojego uznania, według swojej wiedzy. Oceniałem te modele. Było sporo prac takich, które naprawdę muszczerało no podała. Było też parę prac takich na zasadzie, kto to tu wpuścił w ogóle, bo no były prace prostu na bardzo słabym poziomie. Pojawiają no, się tam y, gdzieś region, gdzie jest na przykład jak UK, jest mnóstwo game workshopów, No to każdy, się każdy, każdy sklep submitował ileś. No i może był taki sklep, gdzie naprawdę te prace, które uznajesz za kiepskie, to były najlepsze, jakie tam a czy wiesz, czasami no. jest tak, że ci dziecko przyniesie. Też może być. Czasami no, bo... jest tak... I tym bardziej. W, bo... naszym, w naszym środowisku nawet mamy ludzi, którzy... Chujowo malują. Nie oszukujmy się, są... nie to, że są pomalowane na przykład średnio czy coś, tylko są pomalowane zwyczajnie, obiektywnie i źle. Chyba wiem, o kim mówisz. Źle, a ta osoba ci będzie mówiła, no z tej pracy ty jesteś zadowolony. Tak, trzy godziny Wpró ten część odrobiłem, nie? No widać, bo tyle farby jest na niego nawalone, że. <grym, <grym, nie, nie, tak. ale. Tak, ale zgadzam się. Natomiast nadal fajnie, że jest taka była taka platforma, na której mogłeś, nawet tego swojego najgorszego gniota, którego tu uważali za arcydzieło, wrzucić i pokazać. Fajnie, i oby robili to co roku. Moim zdaniem to jest fajna inicjatywa. Robią już Army Sound Parade. Od, teraz, ten weekend, który nagrywamy, jest finał e, Army Sound Parade, czyli tych wszystkich e, płytek które noszę się już od, do zrobienia ja z 10 też, lat. Ja też, Od początku ja Szpania, to ma, ma chyba już nawet tą płytkę przygotowaną. Mam, w tym, bo... ale nie użyję jej. E, I, mam inny pomysł. E, I po prostu uważam, że to jest fajna inicjatywa do zmieszczania ludzi. Tym bardziej, że wargaming, środowisko wargamingu jest środowiskiem totalnie międzynarodowym. E, biorąc pod uwagę jakieś inicjatywy, które ludzie rozpoczynają, chociażby nie wiem, ludzie z Independent Character, jak robili tam pomóc dla. nie powodzi, tylko dla pohuraganianach i tak dalej. Tam było jakieś tam rozróby. Nie wiem co w tym momencie powiedziałem. Ziggy, jak ze przestał działać się. To są powodzie, są powodzie. Nie huraganianach? Tak, bo są powodzie i są powodzianie, więc jak jest to kto są? Pohuraganianie? Ofiary huraganu. Cicho właśnie to jest nazwa. To jest proste rozwiązanie, nie akceptuję go. A to jakiś Kanye West, czy któryś w życiu kiedyś, że y, ludzie olewają ostrzeżenia, żeby się ewakuować przed huraganami, bo mają jakieś pedałskie nazwy, nie wiem, huragan Irma tam, huragan Sandy. Jakby był y, Megatron Death 3000 huragan, to Nigas by spierdalali aż miło. Ale to Kanye West tak Któryś tam, Bo nadciąga huragan Cindy, a nadciąga... Krotgar pożeracz dzieci, czy coś tam. Dead mega tronita. Mega rozpierdalacz. Wrześ, wrześniowy mega rozpierdalać, nie? Na kurwiator dachów 30. <laughs> pożeracz dachów i wszelkich tych kanciapek, nie? Hmm. Tak, e, więc, do tego tematu. E, oni zrobili jakąś akcję właśnie na pomocy dla tych wszystkich graczy, którzy, których tam znali w środowisku mm -hmm. i którzy na przykład potracili całe swoje dobytki życiowe, więc żeby coś im tam pomóc w tych ciężkich czasach, no wiadomo, człowiek pada w takim, w takim momencie w depresję i tak dalej, nagle traci wszystko jednego dnia. E, okazało się, że słuchajcie, ludzie im z całego świata posyłali fiksy po prostu. Ludzie z kompletne armię wysłali typom. Tylko tak, żeby pomóc. Ja potrzebuję teraz domu, nie figurek. Też o tym myślałem, ale wiesz, jak w sumie no trochę też znaczy, pe... tak czy tak to jest miłe, nie? Na Dokładnie. pewno cię podniesie na duchu, nie? Więc jeżeli mamy takie akcje globalne robione przez jakiś tam mały. Znaczy mały, no jeden z największych podcastów, ale yy, to czemu bym miałby nie wziąć, po prostu nie wejść w to i po prostu po. Yy. Mały kosz dobry Tak, tak. Po prostu po, nakręcać tą taką globalizację tego hobby po prostu, że wiesz, nieważne, czy wrzucisz to w jakimś zadupiu w Warszawie, czy w jakimś małym y, games workshopie w, w Anglii, czy w Szkocji, no. czy w Hongkongu, czy gdziekolwiek, e, zobaczysz to na swojej, głównej, czy na głównej stronie Games Workshopu i będzie ktoś mu kliknąć OK albo nie OK. Po prostu, bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajnie się to przygląda te prace. Jeśli zrobią Verchosen na 2020, na pewno zrobimy dokładnie to samo, co w tym roku, czyli będziemy przeglądać te prace i będziemy sobie gadać. Może nawet więcej, bo będzie, będzie więcej materiału, będzie większe zainteresowanie pewnie. Ty. Fajnie, to tyle jeśli chodzi o werczozy. Dalej, <coughs> takie szybkie newsy, Warhammer Conquest, jeżeli pamiętacie, to takie w stylu de Agostini, chyba nawet wydawany przez <coughs> de Agostini czasopismo, gdzie zawsze mamy jakiś model dołączony, farbki, pędzelki i tak dalej. Yy, zaczął wychodzić we Włoszech i we Francji nadal 0 wieści jakichkolwiek, czy będzie u nas e, zobaczymy no jeżeli by to myślę, zaczęło myślę, u zachodnich hmm. sąsiadów naj, najbliżej nie, tak, tak. E, na pewno jakieś pojedyncze rzeczy bym z tego kupował, bo jest po prostu dobry deal, że dostajesz jakiś model, który normalnie kosztuje więcej możesz dostać taniej tutaj tak? ja z tego szczerze to by tereny na przykład nie? tereny bym hapsno... I może jakieś totalnie pojedyncze Death ale takie totalnie pojedyncze, pojedyncze modele devgardów. Mm. Yy, ale tereny tak. Tereny to jest łakomy konsekwencja. No, na nawet jeżeli te duże tereny będą yy, w częścią, pięciu, wiesz, w w rozta, pięciu tam, w kawałkach. Nawet Rajnosa, wiesz, że Rajnos był dla Chaosu, to był w dwóch albo nawet w trzech numerach. Tyle ile wyprasek masz, nie? Tak? Tak. Nie fajne. Wiesz bo widzę tutaj spawny, które mają milion bitów. Na przykład, naprawdę mm. boks ze spawnami do skopania biców, ciekawe jak one na przykład poszły czy, czy idą, czy coś. W, w jaki, wiesz, Przeważnie w jest zasada wyraz? jedna wypraska na numer, tak mm. Znaczy nie, bo yy, wiesz co mi chodzi, co tam jest w tej wyprasce do społna? bo normalnie to oba no, nie sądzę, Nie sądzę, sorry, żeby robili redesign, myślę, że wzięli stare formy i po prostu wlali zielony plastik. Mm. W, w się na pewno w ten sposób był. To wiesz co, to dwie wypraski w takim razie by musiały być. No, to dwa numery pewnie. Tak właśnie, patrzę na komentarz, trochę zmiana tematu, ktoś nam napisał pod zdjęciem, że nagrywam podcast, że nie wyglądamy na, na niedzielnych tatusiów, bo nie wyglądamy na beneficjentów 500+. Jak z ciekawości, będziesz brał 500+. Biorę, już od jakiegoś czasu. Już? No Bo na pierwsze dziecko już jest w roku. A, to jest już na pierwsze dziecko. A, a za chwilę będę miał na dwójkę. Więc... Na no, zerowe dziecko też? Ja bym brał <śmiech> na zerowe dziecko. Ale ja mam dwójkę jeszcze tutaj. <śmiech> Na potencjalne dzieci, które tak. mogę mieć. Czy się z tym zgadzasz, czy się z tym nie zgadzasz? Głupotą by było nie brać. Tak. No. no i tak, ci, i tak ci zabierają kasę z tego. Dobrze, no tak tylko chciałem zapytać, bo nie wygląda na Wiem, że czasami nasze poglądy, jeśli chodzi o takie rzeczy, się różnią, więc chciałem się zapytać po prostu, czy... Znaczy nie, akurat y, co, co do 500+, uważam, y, polityka prorodzinna tak, 500+, w takiej formie absolutnie nie. To się zgadzam. To, to, to, to, to, się to już kiedyś gadałeś, tak, że gdyby to była ulga podatkowa, ulga na picie... Ulga na picie. To by Cię nie zniechęcała, żebyś pracował, tak? Tak, tak. tak. A wręcz przeciwnie. Dobrze. Dobra, co pomieszczę? <śmiech> tak. Warhammer Legends, to sobie już omówiliśmy, tak, to, że musim. będą supportowane stare modele w rulesach. Nowy, zawdatowany rulebook do edycji decyzji, też, jest też jest. już mówiliśmy. Primaris Action Figure, kupujecie? 9000 sztuk, nie dobijesz się do tego. Kupuje, znaczy to jest stary. To kupuje, żeby spalić. To jest ich taki wewnętrzny Kickstarter, można powiedzieć. Bo najpierw zbierają pieniążki, zamówienia i pieniążki, a potem dopiero będą produkować. Tak, Czy tak? Będą o wiedziałem. Czy Spaina kiedyś wydadzą wersję wersji figure? Jak Space Marina. Tak. W sensie starego Marina. No? nie, Space Marina. Na pewno nie, na pewno nie. Nie sądzę, nie sądzę. Na pewno nie, bo właśnie po to mają prymarisu, żeby na Premarisach teraz zarabiać. Tak. Bardzo fajnie, że robi to Bandai, um, bo możemy się spodziewać jakości. Bo niestety. Tak, tak, bo tutaj tak. przynajmniej wiemy, że to nie robi Games Workshop nie robi tego po raz pierwszy i nie wie, jakie popełni, popełni błędy. Robi to firma, która robi to od lat i robi setki modeli. Mhm. E, myślałem, miałem nadzieję, że nie będzie to limitka. E, tutaj kolega z Discorda, Krej, jeśli się, jeśli się nie mylę, tutaj zwracam honor, już zresztą to mówiłem, stwierdził, że to na pewno będzie limitka, bo Bandai robi same limitki. Mówię, że wiesz co? Giewu to na licencji, czy będę robił to na licencji od GW, więc to GW decyduje, czy to będzie limitka, czy nie. I mam na, nadzieję, że nie będzie limitka, żebym mógł sobie kupić. Bo nie ukrywam, że fajnie by taki kozak wyglądał mi na płudze. Tym bardziej jest pomalowany, tak? Nie będę musiał, go, się buję z nim. On jest pomalowany, tak jak widzicie na zdjęciach. Tak on będzie wyglądał. No to prostu... płaskie jest, tak, nasz przynajmniej nie na to. No ale wiesz, no to są. Znaczy, już... Wiesz, co? jeszcze, że to miałem Was pytać, czy to są rendery, bo one są nie. na tyle, tak, wiesz, co płaskie i te kolory są takie. To są już zdjęcia, on tak wygląda. A, eee... okay. No tutaj zresztą widzisz, to jest, to jest po prostu model. Nie myślałem, że to I... tu, że to jest render. I kraj stwierdził, że to na pewno będzie nitka, no i okazuje się, że niestety muszę zjeść swoją czapkę, 9000 sztuk, koniec nie ma. Natomiast to nie, nie, nie, nie, nie znaczy, że na przykład nie wyjdzie drugi librarian na przykład i... Albo chaosnik Albo chaosnik, albo ork albo cokolwiek innego aczkolwiek wątpię, żeby organiczne rzeczy robili Na pewno zobaczą, czy to szybko się sprzeda Bo sprzeda się na pewno, ale jak szybko dobiją do tych 9 tysięcy? Tak? <grym> Jakbym tylko mógł bo to kosztuje około 400 złotych chyba? Bo tak. Nie, nie, nie, nie Wiesz, wie, że pewnie spekulanci będą kupować po. Bo... Żeby potem sprzedawać drożę. No ale Allegro no, z przebitką. Oczywiście, no. No. na Ibring, oczywiście. E, Więc ja bym z to kupił, tylko że no, wolę kupić inne rzeczy, które na pewno... Już i tak wystarczy. Tak, pomyśl, że pomyśl, pomyśl, masz figurę do grania, a nie na półkę za trzy złotych. Wystarczy, że mam 4 gry, w które nie zagrałem, które kupiłem. No tym bardziej. A tu teraz kupię coś, to na pewno nie mam szansy tym zagrać. Więc no, to to, a dzieci na pewno się do tego dorzą, więc nie dzięki. No dobrze, czyli to był <coughs> Primary Action Figure, no i ostatnia rzecz dział inne, czyli zapowiedziana współpraca Games Workshop'u i Marvel Comics, yy, czyli potentata, jeżeli liczymy <coughs> poprzednie firmy, które potem zmieniły się w Marvel Comics, to to jest firma sięgająca lat 30 XX wieku. Zresztą w 39 roku zaczął tam pracę świętej pęci Stanley yy, No i tak. Yy, Wiemy co jest męską, męską, świnią, która, która nie wie. Tak, na pewno. Sobie. Można powiedzieć, że wiemy na razie mniej więcej tyle, co o serialu Inkwizytor, to czyli znaczy Eisenhorn. Czyli niewiele. W porywach to wcale. Wiemy, że będą robili komiksy. Będą robili komiksy w świecie 40. -tki. A dalej, co, co będziemy mówić, to już są spekulacje, tylko i wyłącznie nasze mi się wydaje, że w ten czy inny sposób będzie w to zamieszany Dan Abnet, który pracował dla Marvela i na przykład Guardians of the Galaxy bardzo rozbudował mhm. Dan Abnet, nawet niektóre postacie są z tego co pamiętam, przez niego wymyślone w Guardiansach mhm. te, które widzieliście nawet w filmie Guardians eee, także jeżeli nie jest jeszcze w to zatrudniony to moim zdaniem powinien być wiesz co, tak zaryzykowałbym stwierdzenie, że może Dębski Bowden by chciał? Bo on może też w tym. Palce, zmarzłem, chyba bo... znaczy, on chyba Znaczy On robił jakiś swój autorski komiks. To swoją drogą, to webcomiks web ja Ale ja myślę, że on, biorąc pod uwagę, że, że firma robi coś takiego, to myślę, że jeżeli mu inne obowiązki tego nie, nie, nie ograniczą, to ja myślę, że on byłby on board, żeby spróbować tam swoich sił z jakimiś pojedynczymi mówię, to są na razie nasze spekulacje i nasz wishlisting, hmm. tak? Jest też głos z drugiej strony, który się pojawił na internecie. E, biorąc pod uwagę ostatnie działania w ostatnich latach Marvel Comics, to co próbują robić, jeśli chodzi o różnorodność płciową, różnorodność rasową i tak dalej, gdzie gdyby to naturalnie było wprowadzone, to nikt by okiem nie mrugnął, ale jest troszkę na siłę robione i sprzedaż. No, jest, to, jest to wprowadzane w taki sposób, jak kolega, który przychodzi i zanim się przedstawi, mówi Ci, że jest wegetarianinem i później tak. I później zaczyna przyglądać Ci lodówkę i prawić kazania, dlaczego masz tak. Tam no właśnie, więc są pewne strachy. Moim zdaniem mimo wszystko nieuzasadnione, ale są strachy, że na przykład oznaczać to będzie kobiety Space Marines i inne takie dziwne rzeczy. Troszkę to jest takie panikowanie, wydaje tak mi się, jest. zanim cokolwiek się dowiemy na ten temat. Bo B wiecie, jak to będzie wyglądać. To będzie wyglądać tak. Nie wiem, czy czym mówi Marvelowi. Tutaj macie lore i zero kurwa odstępstw. I zróbcie komiks a to są nasi ludzie, którzy mogą wam zrobić, napiszą scenariusz, a wy znacie rysowników, bo na tym się znacie. Tym bardziej, że Games Workshop już robiło komiksy. tak Wiele komiksów. Boom Comics robił. robiło. Titan komiks robili e, wcześniej, nie pamiętam jak się nazywały te stare komiksy. No parę lat temu, że dawali pierwszy zeszyt do Tak, dawali, tak. No. Więc oni no. mają doświadczenie w komiksach i te komiksy nie odbiegały bardzo od, od, od, od... Słuchajcie, ten, który był o Black Templarach, tylko to są chyba lata 2000, mm. nie wczesne. To bo jest komiks. właśnie z Boom Comics. No, no to ten był super. Tak? No, to jest... Mam gdzieś Bloodquest, Bloodquest bardzo no. dobry, tylko wiesz, Blood na przykład nie przejdzie ci w obecnym y, politycznym klimacie, bo tam są, wiesz, jest, jest Sausage Party, są sami Space Marini faceci. Nie ma żadnych. Przejdzie, przejdzie, przejdzie. Y, wiesz, nie, wiesz, jak będą robić, będą robić tak jak w tym komiksie y, z Dark Angelami, to jest spoko. Będzie tak, że będziesz miał inkwizytorkę, albo, albo będziesz miał panią porusznik z gwardii albo no. coś takiego. Będzie, będziesz miał samą złą postać. Ale to nie szukając, gra Space Marine, tak? Tam tak? miałeś jedną z ważnych postaci, była pani porusznik Gwardii, tak, która nie była wymuszona w tym miejscu, nie była. No, była normalnie gwardii częścią fabuły, tak? Tak. I, właśnie I taką jeż... różnorodność, i jak przykład. Jeżeli to zrobiłem w taki sposób, to nikt. Słuchaj, nikt ci nie miąknie. Nikt ci nie miąknie, nie wiem, znaczy Chociaż nie, czy że będziesz, miał... e, dlaczego główna postać nie jest damska? Dlaczego nie jest na czele? Bo nie jest, bo to są Space Marines, nie no. Space Marinades. Czy... Znaczy wiesz, to, ja no, to rozumiem, zakłada, tak? zak, Słuchaj, no zakładamy, że w ogóle Space Marini będą w, w centrum i no... Polityka by... firmy zdecyduje, że tak Może być... to będzie projekt multimedialny, który się na przykład będzie wiązał z Eisenhornem, że masz serial Eisenhorn. Tu się dzieje gdzieś tam, a tu masz na przykład prequel. A Eisenhorn kto... był młodym Infizytorem. A wiadomo projekt. kto produkuje Eisenhorn? HBO. Amazon. Amazon, Amazon. Amazon Prime i showrunnerem jest człowiek, który robił człowieka z wysokiego zamku. Wiesz, ja uważam, że w każdej chwili, kiedy spróbują wyjść poza kanon, Znajdą się głosy naszych kolegów piwniczniaków, którzy będą mieli autystyk skrócić na internecie. This is not fucking canon! I, Sorry, by, co raz... by nie zrobili, to dzidowcy z piwnic się do czegoś przyczepią. Nie ma tak, żeby nie. Znaczy, byłem. wiesz, to jest kwestia, wiesz, że możesz rozwijać kanon i tak dalej, i robić to w takich ramach, że naprawdę zadowoli, zadowoli jej każuali i zadowoli y, ludzi, którzy w tym siedzą 20 czy 30 lat. A możesz się obsrać i zrobić naprawdę coś takiego, no co jest, widzisz, że jest wszystko naciągane, wszystko jest na siłę, żeby zadowolić jakąś grupę ludzi, która nigdy tego komiksu nie, nie przeczyta, i nigdy go nie kupi. Bardzo dobre słowa. Mam nadzieję, że zrobię to dla swoich fanów, a nie dla tych, którzy pod są fanami. Bo ci, którzy mają zostać fanami, no i zostaną fanami, jeśli mają zostać, no, Natomiast, słuchaj, żeby nas trzymać Dla mnie jakby głównym jako dzieciaka, jak widziałem Warhammera, oczywiście jak byłem dzieckiem, to mnie nie było absolutnie na nic stać z Warhammera, moich rodziców też nie, ale to było to, że ten świat był taki właśnie mroczny, że wszystko było takie szare i to mnie przyciągało, że to było inne niż, powiedzmy, Transformersy, które oglądałem na RTL 7 w czy Star Trek, czy coś takiego, to miało własną niszę i mam wrażenie, że od ósmej edycji to tak trochę... Nie, takie się robi... Wiesz to w, w bardzo wielu aspektach tak. Natomiast są też, stary, tak jak popatrzysz w White Dwarfie, te iluminacje, co jest działo, mm. że masz arty, mm. to mm. nawet arty z primarisami czy jakieś sceny bitewne i tak dalej, one są nadal brud, nadal gęste. Mimo wszystko, tak? Bardziej, nie wiem, czytasz książkę, tak? G Gulliman, który potocznie wiadomo, że Gulliman wrócił do Imperium, jest Lord komanderem i niesie nadzieję dla Imperium. A w Loże, jak nie wiem, poczytasz książki te i tak dalej, kogoś ma depresję generalnie. Bo widzi San Imperium i no nie o takie Polskę walczyłem. Mm. Ale mimo wszystko, no lepsze dla ludzkości jest ciągnąć to i próbować to gdzieś tam wyciągnąć na prostą, niż zrobić jakąś rewolucję. Yy, motyw o którego nie znałem, a w się dowiedziałem i to było chyba w kodeksie Dark Angeli, że yy, Dark Angelę są Codex Astartes Compliant, ale są Unforgiven i w razie czego tak. do, Chapter Master Dark Angels ma pełne władze nad sukcesorami. Także może tak, przywołać. tak jest. Chcę was tutaj i tutaj tak, robimy kampany, i Tak. Jest, I stary, i, <coughs> że Inkwizycja już, no Inkwizycja chciała się dobrać im do dupy, bo już no, to trwało długo, ale Inkwizycja i High Lords of teraz stwierdzili, zostawmy taki stan rzeczy. Bo, jakby coś w razie W, to te wszystkie Dark Angelowe chaptery mogą być dobrą przeciwwagą dla Gulimana, jeżeli przestaniemy się z Gulimanem lubić i jego ultrasami i sukcesorami. Hmm. Hmm. Okej. Okay. Tego, tego nie ma w takiej ogólnej wiedzy, ale to jest Grim Darkowy, można powiedzieć. Tak? Tylko szkoda, że jest to zakopane głęboko, że musisz się wczytać w sekcję flafową konkretnego kodeksu armii, który nie grasz, żeby wiedzieć o czymś takim. czy tak? po prostu. Nie to przyciągnęło mnie do Warhammera. Jakby coś to wincek takiego. na rysunek Space Marina, wesołego, kreskówkowego, który sobie czyta koniec. Ja rozumiem, że to jest zrobione for fun i tak dalej, A, ale no. wiesz co, no to jest jakby, to jest... To bardzo mnie odbiega do tego, co dostajemy w kodeksach teraz. Mm. Te nowe ilustracje, nowe ilustracje na, na tych na okładkach książek i tak dalej, nie? Ja ogólnie jestem bardzo za tym, żeby to był dobę Grimdark, natomiast Grimdark sam sobie się nie sprzeda. A no, Takie rzeczy się sprzedadzą dla dzieciaków, a dzieciaki się tak. no, a dzieciaki urosną w fanów, niestety muszą w tym myśleć. No i dobrze, i skończyliśmy nasze newsy w kategorii inne i przechodzimy do, no mam nadzieję, że nie jest strasznie długiego tematu odcinka. To będzie ciąg dalsze odpowiadania na Wasze pytania, które już poruszyliśmy w poprzednim odcinku. Tym razem są skierowane do całej naszej wesołej gromadki. Młowa się bo omówiliśmy wszystkie pytania indywidualne, tak? Tak. Dobrze, pytania do wszystkich. Jedziemy pierwsze. Czego po sobie właśnie w tutaj? No dobrze, ja będę na głos <głosy> Chciałbym wejść w kiltim. mam armię okay. do 40. Co muszę kupić? Jest dużo, dużo różnych boxów i łatwo się w tym kupić. Chcesz wejść w Kill Team, mając już figurki z 40, Musisz kupić... Core Rulebook. Tylko i wyłącznie. Kupujesz Core Rulebook yy, i z tym możesz grać. Tokeny są pomocne, nie ale, nie ale nie są wiem. wymagane absolutnie. Możesz, możesz sobie zrobić własne jakieś, nawet nie wiem, kostkami, zaznaczać kto pobiegł, <coughs> kto był ready. Ewentualnie kto jest z Shadow War coś. Albo z Shadow War'a, jeżeli coś albo nawet kawałki papieru. Napisz na nim Shaken, napisz na nim ready i kładź przy modelu. Jak poszuka się na, na, na internecie, to są templatki, jak to wygląda. I można sobie I wydrukować, wydrukować na jakimś kartonie, przykleić na podstawie. Więc deski, ten... jeżeli masz model S40 i chcesz zacząć grać w Kiltim, jedyne co potrzebujesz, to jest core, rulebook do Kiltima e, i on kosztuje 8 tych, chyba. Nie a wiem, a możesz... używkę kupisz pewnie za 4, ale. No używkę pewnie. I zobacz sobie, jakie, u, jakie unity są dopuszczane i no na właśnie, pewno coś sobie W korowym rulebooku, rulebooku masz y, pełne rulesy z grania na 100 punktów, mm. tak? Znaczy możesz też open, możesz narrative i masz match. Mm. I masz wszystkie listy armii, wszystkich armii jakie są w 40, yeah. prawda? Yeah. Jedyny problem jaki możesz mieć to jeżeli bardzo, bardzo lubisz mieć what you see is what you get że może to, co masz, nie być optymalne, jeżeli chodzi o loadout figurek. Ale jeżeli chcesz tak. sobie pograć, żeby hmm. sobie pograć, to wystarczy ci na przykład, nie wiem, jak najbardziej. Iluś tam Space Marinów, czy... I czy to, jest wszystko, to jest wszystko, to jest wszystko, co potrzebujesz na początek, żeby zagrać. Pograj sobie kilka razy, no tak, no oczywiście przeciwnika też, tak? Pograj sobie kilka razy, jeżeli to ci się spodoba, takie granie, na przykład Open albo na 100 punktów i będziesz chciał więcej jednostek, bo tu masz generalnie tylko trupsy, w podstawowym Kiltimie, czyli taktykali w przypadku Marinesów, czy Necron Warriorów, w przypadku Necronów, czy Termaganty, Hormaganty, w przypadku Tyranidów, tak? jeżeli będziesz chciał, na przykład masz y, Librariana, albo masz Chaos Sorcerera i chcesz go użyć, to wtedy kupujesz y, dodatkowy taki booster, który się nazywa Kiltim Commanders. I tam masz książeczkę, w której są nowe misje, nowe scenariusze i zasady używania HQ. Nie wszystkich HQ jakie są w 40, ale wielu dla wszystkich armii. I wtedy gra się na 200 punktów, masz swojego komandera plus kill team budowany na takiej zasadzie jak wcześniej. Jeżeli to ci się spodoba, możesz też, jeżeli na przykład chcesz Terminatorów używać, yy, to wtedy kupujesz sobie Kill Team Elites, to jest drugi dodatek yy, i wtedy możesz używać Elite yy, typu właśnie Terminatorzy i tam masz troszkę więcej yy zasad dla frakcji, czyli yy, w podręczniku zwykłym masz Space Marines i wszyscy Space Marines mają te same rulsy, A jeżeli masz podręcznik Elites, to możesz mieć oddzielne rulsy dla Ultramarinesów, Space Wolfów itd., itd. I zawsze jakiś tam bonusik dostają coś tam swojego flafowego. Ale na sam początek absolutnie tylko i wyłącznie <coughs> przepraszam, Team or <coughs> i to Ci całkowicie wystarczy, żeby pograć, zobaczyć czy Ci się to podoba. Najlepiej, jeżeli masz sklep w okolicy, pójść do sklepu z jakimiś kolekcją figurek, które masz. Pójść do sklepu, czy mów się najpierw z kimś, kto gra w Kiltimar, żeby cię po prostu pokazał. I nie musisz na początku nic kupować, tylko przynieść modele. I złożysz sobie z tą osobą y, ekipę, zagrasz jedną, dwie gry i zdecydujesz, czy to jest coś dla ciebie, wtedy tak jak. i wtedy reszta, jak szwagier powiedział. Odręcznik. Nie no, wiesz Najta. Tak, tak, tak. Piechotę, piechotę. Jeszcze, jeszcze nie wyszedł dodatek y, Kiltimar Magneto. Nie, nie Kiltim Super Heavis. Super Heavis y, dopiero jest na horyzoncie. No dobra, drugie pytanie Wilcu. Czy, y, czy brakuje Ci czegoś z poprzednich edycji 40? czterdziestki? Myślę, że nasza odpowiedź będzie taka sama tutaj. Mogę się wstrzelić. Zaczęliśmy grać w szóstej edycji, obydwaj. Mm. Graliśmy w szóstą, graliśmy w siódmą, graliśmy w ósmą. E, do tego momentu nasza odpowiedź jest wspólna, teraz się pewnie rozjedzie. Ja powiem szczerze, że nie brakuje mi absolutnie nic z szóstej i siódmiej edycji. Nie podobały mi się były spuchnięte rulesowo, musiałem, jak czegoś nie pamiętałem, a z racji tego, że grałem rzadko, to bardzo często czegoś nie pamiętałem, musiałem wertować rulebook, musiałem szukać jak się nazywa, co robi, na co się rozbija, czy to jest transport, jak z niego wysiąść i tak dalej, i tak dalej. Nie przekonałem się do, ani do szóstej, ani do siódmej edycji. Ósma mi się podoba. Natomiast, więc, czy Ty byś coś przewrócił z Poprzedni. Wiesz, co częściowo, nie tak, no bo lubisz zasady częściowo, wiesz co, częściowo już odpowiedziałem na to pytanie. Było tam podobne pytanie, co byś zmienił w ósmej edycji. A biorąc pod uwagę, że ósma edycja, powtórzę się, yy, Chcę być jak najbardziej streamlinowana, to nie lubię nowego systemu AP. Z plus 1, minus jeden, ale plus jednak, plus dwa i plus jeden ze strata dżema i robimy sobie małe wyrażenia algebraiczne, żeby obliczyć, jakie wiesz. Znaczy jest to, są to proste rachunki w głowie, znaczy to są nie, ale na poziomie jeżeli... nauczania początkowego no tak, mimo tak. wszystko. Ale wiesz, dodawanie i odejmowanie. Jeżeli już chodzi o, wiesz, no streamline, no nie ma wszystko jak idzie, no to czy jest coś prostszego, że tak, ta broń ma takie AP. Albo masz save, albo go nie masz. Koniec. Mhm. Movement face bym wrócił z tego ze starych edycji, czyli wielokrotności liczby 6. Po prostu też prostsze niż, niż zapamiętywanie. To się rusza 4, to się rusza 4,5, to się rusza czwarte. 4 ,4. Nie wróciłbym żadnych z tych z zasad typu move, cover, e, crusader i, i takiego innego czegoś. Albo zelot. Zasada zelot zawiera zasady taką Tako i zasady taką. taką. To I sobie, Tylko wiesz co? Zobacz, że ten, mega na to zwrócił uwagę właśnie, że jak masz, jak masz teraz te zasady, na przykład, i one się inaczej... Ja doceniam to, że nie muszę szukać Nie, nie, nie, mam wiesz sam, film, chodzi, mi, chodzi mi po prostu o to, że zrezygnowali z tych Universal Tak, że film, film No Pain ma 1000 nas przy 1000 minutach I wiesz, to czemu ma, po bro. prostu tego nie zna, znać Film No Pain i wtedy wiesz, nie musisz tłumaczyć swojemu koledze, że Słuchaj, y, Discussing Real Resilient to jest to samo co u mnie u Eldarów wiesz, The Blessing of coś tam, nie? Czy, czy coś w tym stylu? Po prostu film no pain. Zrobić tych zasad mało, nie tyle co było kiedyś, że było 16 stron Universal Rules, no. tylko żeby ich było nie wiem, 9, 10, nawet 20, a że każda się nazywa z grubsza tak samo. Słuchaj, tak naprawdę film no pain to by mogli zrobić jako dodatkową kolumnę w tych numerycznych stacjach, za undami i za saveem tak no. po prostu. Czy no, jest ale, czy, no. Okay. no, ale to może to. Ziggy, to e... mnie coś brakuje? Chyba, że jeszcze chcesz coś dodać. Nie, jakby. A, i <coughs> do, brakuje mi lor. No tak. No. Jednej, rzeczy, jednej rzeczy, której mi brakuje, tak naprawdę, którą uważam, że fajnie było, gdyby trochę jednak tego wróciło, i troszeczkę to wraca powoli, w jakiejś tam, w takiej czy w innej formie, to formacje. Niektóre formacje. Niektóre formacje były, wróciły. Niektóre formacje były przegięte. I zgadzam się, że niektóre po prostu były tak jak ta Marisowa, gdzie jak wziąłeś pół kompanię, to za darmo miałeś transport. Tak, nie? tak, no to było przegięte. No. Natomiast dla mnie, formacje powinny być takie, że jeżeli weźmiesz to, i to, i to, i na przykład będziesz miał wszystko z tego samego jakiegoś tam keyworda czy coś, to masz bonus taki, bo to jest jedna armia wspólna, czy coś tam, cokolwiek. Coś to co oddaje charakterystykę z lore, z, z kanonu. Yy... Wiesz co ty chcesz? Ty chcesz 30 Rides of War po prostu. Możliwe, możliwe że na przykład jak gram orkami kolorowymi, czyli Bedmont, She-Golfy i Freaksy. Gra, i, I w Sanji, i, i gram po prostu nimi wszystkimi, to nie mam benefitu tego. A ja gram tylko czerwonymi, to mam taki benefit. Jak on to jest to mam taki benefit. Często, ja, to, taki. Są, to są trzydziestkowe Rides rights of war, <coughs> czyli na przykład. I te... <coughs> musisz wziąć. Musisz wiąść... I teraz to powoli wraca. Teraz powoli wraca, bo mamy na końcu te właśnie zasady, że mamy jeżeli wezmę. Jeżeli bo wezmę... to u są plan kulturs. Tak? plan hmm. kulturs i to powoli wraca. Natomiast <coughs> fajnie było, że jeżeli wewnątrz tego jeszcze wezmę same motory to mam na przykład exhaust cloud, i mam plus 5 cover save'a. Jak wezmę hmm. same motory, to mam coś tam. Jak wezmę na przykład trzy te, te warsztaty orkowe, to mam coś tam. Takich rzeczy, takich smaczków. I tylko żeby te smaczki były przedstawione i to by było najlepiej dla mnie i dla wszystkich moim zdaniem, żeby do tego wychodziły karty. Żeby ja mógł sobie kupić do orkowej armii zestaw kart i ja mogę za nie zapłacić 100 zł. Naprawdę. Zestaw kartek. I teraz ja gram i mówię, słuchaj, ja wykorzystuję coś takiego. Bum, kładę te Nie Wiesz, Workshop już Photoshop Wiesz. 100 zł. Wykładasz <śmiech> takiego na stół i ty jako mój przeciwnik, nie musisz... Jak, jak rekin już się tak oczy wypierdoliły do tyłu, jak żeruję. <śmiech> I nie musisz szukać tego po książkach, tylko po prostu patrzysz i widzisz, że jest coś takiego w życiu tak? I że to cały czas jest na stole. I ja o tym pamiętam i ty o tym pamiętasz, zawsze masz dostęp do tego, nie musisz brać do mnie no to, książek. Zygi, po raz trzeci ci mówię, ty właśnie opisałeś Rides of War do 30. czyli masz zasady Legionu, hmm. I w obrębie tego Legionu masz ileś generikowych Rides of War, generikowych y, sposobów y, dobierania sobie kompozycji armii, że na przykład drewnoty są twoimi trupsami, ale coś tam. Mhm. I masz tak, że na przykład możesz się wystawić na motorach samych i dostajesz jakąś zasadę, ale masz jakiś counterbalance zazwyczaj do tego typu nie możesz brać fortyfikacji żadnych mhm. albo musisz wziąć 3 HQ wiesz, że masz, to nie jest tak, że dostajesz same profity za to, że się tak wystawisz masz jakieś nie. ograniczenie jeszcze, że na przykład masz tylko jeden heavy support slot To Twoim ograniczeniem, Twoim minusem jest to, że musisz wziąć się z jakiejś ograniczonej puli figurek tak, ale to nie jest jak w formacjach, że musisz mieć na przykład minimum ileś tam, tylko to jest bardziej, wiesz co, bawienie się slotami, że na przykład masz, masz cztery fast attack sloty, z czego musisz na przykład trzy obowiązkowo wziąć, ale na przykład masz tylko jeden, jeden heavy support slot, albo musisz wziąć trzy obowiązkowe trupsy zamiast dwóch i tak dalej. No, tak nie, no, nie ok, czegoś takiego. <głos》> Jeśli to jest 30, to fajnie. Może powinienem jednak zacząć tą 30, kurwa. Jak ten za 7 tak, Nie ten. Jaki model z waszej kolekcji lubicie najbardziej? Czy darzycie jakąś szczególną sympatią ze względu na wygląd albo to jak wyszło wam malowanie Zigi? Myślę. Szczególną sympatią to jest jeden model, to jest Gazgul, którego sobie przerobiłem, przekonwertowałem. No, klasyczny model orkowy, który jakby nie było. No Gazgul dużo mówić. Wszyscy znają Gazgula. Żebyś nie wiem, jaką armią grał, znasz Gazgula, tak? Eee... Gazgul ma Uruk Traka. Tak jest, yy, największy Warlord yy, Orkowy. Dlaczego? Harbut trzy zęby. <śmiech> dlaczego? 3 <śmiech> Dlaczego, dlaczego? Dla, dlaczego darze go sympatii Dlatego, że go, wydaje mi się, że go całkiem fajnie skonwertowałem, ponieważ zastąpiłem mu jego oryginalne nogi or, nogami z Sentinela. Nie ma o, po prostu nogi Sentinela, jest taki trochę pokraczny kółkraczak się z niego zrobił. I wygląda dosyć sympatycznie, pokracznie. On był w metalu czy w tym momencie? Na początku był w metalu, ja mam go w fankaście już. <kluzny> I. No fajnie mi wyszedł trochę się napracowałem nad tym modelem, żeby to wyglądało tak, żeby nie, te nóżki nie były za chude, bo on. w ma dosyć gruby. Ten model chyba tak najbardziej, bo jest to wszystko i, i jest tam i moja konwersja, i moje takie całkiem przyzwoite malowanie, jak na, no, jak na moje malowanie, które z ogóle jest takie topowe tylko. Um, może jeszcze ostatni, z ostatnich lat model to ten, Gorka Note, badmusowy. Naprawdę się napracowałem nad tym modelem, wygląda całkiem nieźle. Aczkolwiek są jeszcze rzeczy, które chcę na nim zrobić, czyli cały brudziń, ale to najpierw poćwiczę gdzie indziej. Chcę go polakierować całkowicie, zabezpieczyć i rzucić na jego masę. tu mam <tum> <tum> glos tam i jakby się... nie mam... Glossy, to ten to, to jest problem, po prostu wiesz, nie chcę go dotknąć, dopóki się nie poćwicza na czymś innym. Z twoich konwersji bardzo lubię tego Carnifex'a, na którym siedzi yy, no, no. siedzi ten norkowy naukowiec i ma, takie, i ma takie diody, jak z, tak. z filmu o tym, o, o doktorze Frankensteinie wbite w czaszkę, że niby ten, ten norkowy naukowiec go kontroluje go. Tak, tak, tak. Z tak, twoich konwersji mi się ta bardzo podoba. Jest fajna, no. A no więc, jakie modele? Yy, mój ulubiony kapitan sevata Jeden minus ten nóż, który trzyma, ten flank knife jest bardzo łamliwy. No i mi się dłamał po chyba 8 próbach sklejenia. Ja go stwierdziłem, że fakt do trzyd. mu pistolet. Nie jestem zadowolony z tego pistoletu, bo jest gangsta ze względu na to, że ma Mark 4 zbroję, To ma tą taką nadlewkę mhm. nad pięścią. Więc jak tylko dorwę, pokazującą palcem rączkę. Mam le... ich dużo, przypomnij Adam ci wziął. To po prostu dam pistolet komuś spoko, dam komuś pistolet innemu, a jak sierżantowi na przykład, Adam mu ten. I lubię swój oddział tych Fordzowych Raptorów, który jest nieskończony, ale mam tam paru takich faworytów. No ja się cały czas zastanawiałem, jak wy opowiadaliście, czy mogę wyznaczyć jakiś ulubiony model? nie. Nie, nie, nie, mam oddział, nie, nie mam ulubionego dziecka, oddziału też nie mam, natomiast mógłbym powiedzieć na przykład, że w tym oddziale Taktykali yy, zwłaszcza lubię ten model, bo tutaj na przykład dałem na ramiennik specjalny albo coś mm. tam, yy, Honor Guardów, czy tego Charter Championa, Charter Ancient'a i inwiktorusa których ostatnio pomalowałem, podobają mi się, przeważnie, podobają mi się rzeczy, które niedawno pomalowałem, jakoś tak mm. mam. Bo jesteś na świeżo yy, też. Bo to jest na świeżo, tak, jeszcze po to poczucie dumy nie zdążyło odejść. Yy, nie wiem, no Contemptor, którego mam z kauta przerobionego na ultrasa też mi się nawet podoba. Shade są fajne, szkieleciki zwłaszcza bardzo przyjemnie się malowało. Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Nie, ma, nie mam takiego, który by mi się jakoś tak wyróżniał. Na przykład, nie wiem, Devastatorów 10 i Luka Skywalkera z Imperial Sod darzę sentymentem, bo byli kupieni w Słowien Słowenii na podróży poślubnej pięciu intercesorów yy, mam do nich sentymenty przerobionych na specjalistów, bo byli kupieni w Games Workshopie w Dublinie a tak to no nie, nie, nie, mam, nie mam ulubionego yy, modelu jako takiego Kolejne pytanie. Po jakim czasie, ilu latach, osiągnęliście obecny poziom malowania figurek i czy jesteście z niego w pełni zadowoleni? Co chcielibyście poprawić w waszych modelach? Po siedmiu, bo dzisiaj nam wyskoczyło ze szwagrem przypomnienie na fejsie, tak. zdjęcie naszych pierwszych modeli. Dwóch Worldbearerów. Yy, tak. Zapisz to zawczasu i potem wrzucimy w pokaz. Dobra. No ja jeśli mogę powiedzieć, to ja tak sądzę, że... Zdwoń. Nie, nie, nie, poczekaj, strona główna, strona główna Facebooka, na no, logo, weź kliknij. jak masz po lewej te pierdzielniki wszystkie, yy, gdzieś tu powinno być y, niżej niżej, niżej Simor, masz niżej, na samym dole, a jest, nie, jeszcze niżej, po, jeszcze niżej, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze, o, tak, i tu będziesz miał, nie, nie recent activity, memories, trzeci dołu. tak? I... gdzieś tutaj... O! To jest. Także tak... Wicek, y... mówisz 7 lat, tak? No ale tak, jak teraz malujesz chłopaków, no to już od jakiegoś czasu malujesz ich chyba, nie? No... tak, ale... Wiesz, no to, to, jest, to jest coś, czego się uczysz. Cały czas może. Możesz tak? je, wiesz, możesz sobie kupić nową fabkę techniczną i wow, już umiem coś, mhm. coś nowego, albo mhm. obejrzałeś filmik, albo nie wiem, ty, wiesz, któryś z nas któremuś drugiemu, ty, a spróbuj zrobić to tak. I mhm. pach, już masz, wiesz, już masz nowy level. I na pewno no, na pewno. Metal się, tak, i wiesz, na pewno się nie, nie jeden z naszych słuchaczy łapie na tym, że nauczył się czegoś nowego i wow, ale to fajnie wygląda na mojej jednej ze stu figurek i teraz bym chciał to powielić na każdej poprzedniej. To, jest, to to jest no to, to jest ja powiem tak, że moim celem było osiągnąć malowanie mniej więcej takie jak jest sugerowane na pudełku, tak? bez tak, błędu, bez, nie... bez czegoś. tak. Co, jakbym tak malował, myślę, że to jest jakoś tam jak, jak troszeczkę sobie bardziej cierpliwość wyrobić. Jak robię. zaczniesz używać yy, nierozczapieżonego pędzelka do Edge Highlightów, to właśnie tak Ci będzie wychodzić, więc tyle Ci powiem. No, no to nie. tak, no to mogę powiedzieć, że no nie wiem... Około 2016 max 17 miałem techniki opanowane na tyle, żeby osiągnąć ten efekt jaki mi chodzi, a dalej to już było tylko ćwiczenie prędkości. Nauczenie się jakiegoś skrótu tu i tam. Yy, techniki. Kontrola. No techniki, tak. Kontrola pędzelka, tak, żeby jak najrzadziej musieć poprawiać po sobie, eee, nie wiem, jak zrobię na przykład mortkę pomaluję Space Marina, eee, czyli z tymi zrobię mu oczka ze źrenicami. No to potem malując jakiś złoty detal na, na ramienniku, żeby nie zrobić mu złotej plamy na Riu w <grym grym> oczodole. No, no to, to o to chodzi. To jest tak? bolączka największa. Czyli powiedzmy, że no, jak już osiągnąłem yy, taki efekt, yy, taki poziom malowania, jaki chciałem, no to dalej już jest jakby nauka polega na tym, żeby robić to szybciej. Szybciej, sprawniej. <grym> przy mniejszym zużyciu energii i czasu. No ja powiem tak, ja nie osiągnąłem jeszcze poziomu taki, jakbym bym chciał, ale... Nie, więc... Dokończę, że jeżeli zakładamy, że 2017 to w 5 lat, bo zacząłem w no. 2017. Jeśli, jeśli zakładamy... Jeśli, pytanie nie jest to, jaki poziom byśmy chcieli osiągnąć, tylko jaki obecny poziom. Obecny poziom to to po tylu latach, nie maluję, czyli tam powiedzmy w 20 paru latach. Tyle tak po, po prostu jak Co bym chciał poprawić, to bardziej się... W, w, na tym się zastanowię, nie czy skupię. Trzy rzeczy. Przede wszystkim, jeśli chodzi o malowanie ludzi Space Marinów, coś, co mnie strasznie zniechęca, przy malowaniu gwardii, e, Space Marinów moich i tak dalej, bez chemów, twarze. Mam problem z twarzami. Twarze twarzy, na odpierdzie, skóra, wash, delikatny jakiś tam mecz highlight, po prostu pod, pod, podkreślenie nosa, tutaj brody. I to jest wszystko, co na co mnie stać. Mam to samo, mam to samo. No to, to dobrze wygląda na figurce, ale nie jest wiem, że to nie wygląda zajcia. Tutaj... Czy to wygląda dobrze, jak patrzysz tak. na figurkę z wysokości metyło. Ale nie, jak sobie... już pod, rę... pod nos i sobie zaczniesz oglądać. Druga rzecz, jaką bym chciał poprawić, to cierpliwość. Chciałbym mieć cierpliwość, żeby z każdą figurkę skończyć z taką samą energią i zaangażowaniem, jakim zacząłem ją malować. I trzecia rzecz to no, wykańczanie modeli. Mam problem taki, że zaczynam coś nie kończę tego, to leży przez 5 lat w skrzynce, później wyciągam. Mój poziom malowania już się zmienił, najlepiej bym to przemalował od początku, ale jednak muszę kontynuować, bo wiem, że to jest strata czasu, więc robię kompromisy i maluję coś i na przykład mam... To, to Cię świetnie, ja bym był chory, <coughs> przepraszam, byłbym chory, gdybym, nie mówię o obrębie unitu, bo w obrębie hmm. unitu mogę mieć przerwę roczną albo duszą. ale jak biorę kawałek plastiku, który jest modelem, tak, i chcę go pomalować, to ja nie umiem na przykład, że Zrobię tylko bazy. I odstawię i nie. Zrobię Ale to mi... Albo I... zrobię bazy i washę. Ale ja nie ujęć go z takim zamysłem, że ja go... Biorę ten kawałek, to ja go będę dala aż silnę lakierem. A ja nie. A ja Bo właśnie... był, byłbym chory. A ja, ja mam ADHD ja Po prostu wezmę coś, zacznę malować i nagle, wiesz, u, coś świecącego, fajnego. <laughs> I odstawiam to i później wiesz, i później to stoi u mnie na półeczce, to stoi u mnie na, na blacie i w pewnym momencie, jak to na Independent Character, mówią, muszę zrobić ten clear mechanizm. Oczyścić wszystko, żeby mieć, wiesz wystartować od nowa, bo mam za dużo projektów, leży i mnie po prostu przytłacza. I to ląduje w skrzynce. I sam tylko ląduje w skrzynce na 2-3-5 lat. Nie? I później wyciągasz tak, Ech... ale nie, nie będę tego przemalował, nie będę tego robił od podstaw. I kontynuuję coś, co mi się nie podoba już. Nie? I to bym chciał zmienić. Dlatego też ostatnio sobie postanowiłem, że właśnie biorę wszystko to, co wezmę, mógł, żeby staram się z takim mindsetem, z takim nastawieniem, że muszę to skończyć. W trakcie robienia orków Mimo, że yy, miałem już to, przy Tygrysach, jak już zacząłem, że, że, no, że to wychodzi że to pochodzi chujowo, widziałem już, że po prostu, ee, ale skończę, domaluję, psiknę ich tym lakierem. No i to, to rozumiem. I to jest tak wychodzi chujowe, wstawię ich w skrzynkę, może kiedyś do nich wrócę. Wątpię, że mnie w ogóle w grze wystawił, nie? Ale już cór je pomalowały, mogę je, no, nawet, nie wiem, może mi mnie do zabawy. Bawcie się, odkleję tylko magnesy, żeby któraś nie połknęła i maciek, nie? Ja mam na przykład tak stary, że. No, miał są, takie, makarę, są takie figurki, że zaczynam i mi idzie. Po prostu idzie mi ta figurka, ale fajnie. Kończę ją, czy tam nawet robię pauzę, dobra, no to wrócę do niej jutro. Ale ja nie wiem, czy tak macie, że zaczynacie figurkę, i ona od początku coś jest nie tak. Że nie. nawet te bazy tak, tu za grubo, kurwa, zdrapać, nie, mhm. czy coś takiego. I się po prostu się męczysz nad tą figurką. Nie sprawia ci to przyjemności. Nie? Wiem o czym mówisz. Ale to od razu powiem Ci taki troszeczkę kontrargument do tego, co ja przynajmniej ze do, do swojego doświadczenia wiem. Często jest tak, że malujesz figurkę i ona wygląda chujowo, chujowo, chujowo, chujowo. Aż do chujowo. samego ostatniego etapu. I nagle robisz, no. już, już teraz trochę przesadzę, i, mm. i, i że, bo to trochę będzie mówiło, że o, wash, no, no, no, no talent w, w puszce, nie? Tak. Ale nagle kładziesz wash, robisz y, y, highlighty, kur, robisz podstawkę, robisz te kilka detali, jakichś transferów i nagle... O kurde, jak to zajebiście. Tak miałem z Knightem. Maluję tego Knighta i podejrzewam, że trochę mam problem z malowaniem Tytanów do Adeptów z Titanicu. z tego do samego tego. powodu. że Maluję je i tak, kurde, no zrobiłem podstawy, położyłem łosze, zrobiłem highlight'y, pomalowałem detale. Robię teraz te wszystkie panelingi. I to jest kupa, No wygląda to jak kupa, nie jestem z tego zadowolony. Tak. Do momentu, aż na przykład teraz mam ten etap, muszę zrobić wszystkie kratki. Wiem, że te kratki umiem robić. Umiem robić szewrony, biało-czarne. Umiem to robić, po prostu mi to idzie czy ty zrobi to ręcznie, czy z maskowaniem, ja to zrobię. I wtedy ten model nagle zrobi, klik, i on będzie wyglądał super. Ale w ten moment trzeba po prostu, wiesz, grind through To Po prostu musisz usiąść i malować. No tak, tak, tak teraz maluję. I też właśnie parę razy łapałem się na tym, jak mam chłopka. Oni wszyscy mają magnesy w pachach, bo będę im rodnie zmieniał. Tak? Załóżmy, że samą głowę, ciałko, plecak, nogi. Robię niebieski armor z edżami, z łoszami, z glazem. Koniec, tak? Niebieski armor jest zamknięty. Robię srebrne elementy z nulnem i potem wszystkie rzeczy, które będę losował agraxem, to maluję. Czyli wszystkie złote elementy, brązowe, skórzane jakieś tam pałcze, czerwone purity syle i tak dalej. No i w momencie, jak jestem na położeniu tych bazowych kolorów, to to wygląda no eBay propentex, tak? tak? <laughs> Trzecia klasa podstawówki. Położę tego łosza też, szału nadal nie ma. Ale jak już zaczniesz właśnie highlighty runfangiem, i zaczniesz na, na Purity silu tam jaśniejszy, czerwony i tak dalej, to dopiero zaczyna wyglądać. To jest, to jest coś, na co, gdzie masz nagrodę na sam koniec. Proces może być... My, my. Momentami malując, możesz się czuć, jakbyś odkurzał duży do dom. Ale na koniec będziesz miał zajebiście odkurzony dom. Po prostu. To jest też trochę to, co kiedyś... Ucz cierpliwości. ...atmos, Atmos mówił, nie? mówił, diminishing że robisz, robisz, robisz, im dalej w las, ten, ten efekt, może być coraz mniejszy, że wiesz, na, nagle ta zmiana jest coraz mniejsza nie, w tym modelu. Mhm. Ale w pewnym momencie weźmiesz ten model i teraz skupiasz się na a to, na purity silach, na tym, na tym, na tym. nagle bierzesz ten model, odsuwasz go i mówisz, o kurde, zajebiście. Nie? Więc to trzeba, trzeba przetrwać po prostu. I niestety, stety, znaczy niestety, bo mam to i nadal mnie to męczy, ale stety, że czasami wiem, że mentalnie się po prostu muszę zablokować i dobra, maluję, no dalej, nie? Sorry, bo też czasami, yy, wiesz, no słuchasz czegoś do malowania, tak? Yy... <śmiech> Traktuj to tak jakby to kurde jak w plandekach pracowałem i w plandekach tam no, byłem oficjalnie jako projektant graficzny no, ale nie zawsze była robota dla projektanta graficznego bo nie było po prostu człowieka który chciał obklejenia auta no to na przykład yy, robotę żeby mnie siedział bezczynnie to dostawałem robotę siadałem przy takim dużym stole technicznym i miałem Yy, nity i takie plastikowe nakładki i musiałem wkładać nit w nakładkę do koszyka, nit w nakładkę do koszyka, nit w nakładkę do koszyka, do pożygu, po kilka godzin dziennie, tak? Bo to było zawsze tam w koszykach odłożone, że jak musieli nową plandekę na przyczepkę, to już mieli gotowe, nie musieli tego wkładać, a fabrycznie nikt tego nie wkłada, tak? Yy, traktuj czasami malowanie jak coś takiego. Jak kładziesz bazy, to nie jest fajne, no ale no, trzeba położyć bazy, tak? No i... Napierdalasz. Skupiasz się na tym, co słyszysz. Nie wiem, czy to jest podcast, czy e-book, czy cokolwiek. A tutaj to jest chores. Po prostu chores. A radość z modelu będzie pod koniec albo na sam koniec. Po prostu. True. True, true, true. Niestety trzeba, trzeba to, się nie wziąć... jest, to nie jest proces, który na każdym etapie, tak jak na przykład seks, będzie przyjemny. Tak? <śmiech> trzeba się... Trzeba zagryźć po prostu wiesz, poduszkę i myśleć o Takie. Takie. I o Królowy. Close your eyes and think of ingman. Tak jest. Dobra, kolejne pytanie. Kolejne pytanie mamy. Czy braliśmy u, u pod uwagę robienie złotego tronu w formacie gadające głowy? Czyli z wideo dużo przynajmniej się ogląda wideokast. Wideo e, po pierwsze, jeden odcinek kiedyś taki był. Po drugie, gdybyś zobaczył nasze mordy, to byś zrew, zrewidował swoje poglądy na temat tego, że wideokast jest przyjemniejszy. Yy, Możemy no, od może kiedyś od wielkiej drzwi. pompy, jak będzie jakaś okazja, ale raczej też, nie odcinać tym też czujemy się swobodniej i łatwiej nam jest rozmawiać na wszystkie te tematy, kiedy czujemy, że nie jesteśmy na kamerze, no bo nie mamy kariery w show biznesie i to nie jest dla nas naturalna sytuacja, że ktoś nas kręci. Znaczy inna sprawa jest też taka, że robiąc ten wideokast musielibyśmy siedzieć jakoś tak, żeby nas W było widać i trudno no, się w no. trójkę prowadzi. Dyskusję, jak muszę się. W... Nie można tworzyć tak, bardzo. Tak? No, tak, to siedzimy w kółko w koło mikrofonu. Możemy na siebie patrzeć, jak mamy jakąś wymianę zdań. A tak tam muszę na przykład na Zygiego patrzeć przez szwagra, tak, pochylając się nad stołem, co jest tak średnio. Także no, może kiedyś. Dla mnie nie wykluczamy. Coś, dla mnie przeszkodą jeszcze jest to, że właśnie to, co chłopaki powiedzieli, i to, że dobrze by było mieć e, cztery kamery. Jedną dla każdego z nas i jedną wspólną. Dlatego, że sam jest tak, że... 3 razy POV. Nie, że Czasami jest tak, że jak ja coś mówię, to chłopaki robią coś innego, patrzą sobie w notatki, patrzą sobie gdzie indziej, jak oni coś mówią. Ja też patrzę w notatki i się tak wymieniamy. Więc w momencie, kiedy byś oglądał Podcast, gdzie na przykład Szwagier coś opowiada i powiada coś długiego, na przykład coś, co mnie nie za bardzo interesuje, a mógł się I jemu rasy... zdarzyło się już zasnąć, jak mówiłem o flafy, więc. Tak. <grym> to tak. mnie też się zdarzyło zasnąć po pizzy. Tak. Z jeden raz Więc, więc to, nie jest, to nie jest to samo i tak jak Szwagier mówi, my się tutaj przychodzimy nie spinać znaczy, go za Z definicji racji. to jest podcast. To no. nie jest wideo. Prawda. Dokładnie. Dlatego też rezygnujemy czasami ze zdjęć. A teraz, jeśli chcecie kontent wizualny, no. Słuchając naszego podcastu, jesteście na kanale Grot Orderly. Mnóstwo rzeczy wizualnych tam można znaleźć. Dużo przyjemniejszych dla oka niż nasze ryje. Ale jest w planach, bo tak, jakiś taki pato, pato, ten, pato tak, podcast. Tak, Kiedyś, jak nam się uda spotkać. Jak, Myślę, że... domu, jak u mnie w domu się sytuacja wynormuje i dziewczyny moje pojadą, gdzieś to wtedy wtedy. Myślę, tak. że może gdzieś tam w jakiś zimowy wieczór nieprzyjemny damy radę. No ja po urodzeniu małej to długo nie... nie... A, no tak, to może, może właśnie trzeba sobie. Tak, Może przed musimy, żebyśmy już zdążyli, może. zanim staniesz się niewolnikiem pieluchy. Kolejne pytanie. Eee, po Kolejne pytanie było pytanie, czy macie jakieś pytania. Tak, I tak ja mam. Pogońcie winca do malowania, bo się opierdala. To nie jest pytanie, ale yy, tak, wincu. Zgadzamy się. <laughs> wincu, weźmy się ogarni. Dobrze. Tak no to następne pytanie. Nie, wiesz co? Ja tak, opowiedzieli, ja jakie są blokery. Nie wiem, pędzelki na przykład, tak? Farbki. Nie, wiesz co? Raz miałem chwilowo taki shake-up. pomijając y, nagrywki z zespołem i pomijając szkołę, do której no, niedawno jeszcze miałeś. Hmm, wiesz co? lore, który mnie najbardziej interesował w tym wszystkim, w tym momencie, dla mnie leży kwicze i tak. No dobrze, Los Serdziecki, a na przykład właśnie jakieś, nie wiem, fantaziaki, nie fantaziaki inne takie rzeczy? Wiesz co, ostatnio mam ochotę na taki szalony projekt, yy, podejrzewam, a, że zawsze... A, tak, czy skończyłeś a. Aliena? Yy, wiesz co, no ten, pociągnąłem tam dalej tych dwóch kolesi, co miałem zaczętych robionych. Yy, I wiesz co, muszę odpiłować, mi to mi zajmie trochę więcej czasu. Odpiłować te przystawki chustkowe, które podkleiłem, pod, pod te figurki, bo kupiłem lepsze, z takimi wypustkami, wiesz, że są, masz podstawek, stary, mm -hmm. i on ma takie wcięcie. Nicu skoncentruj się, w Więc ten, no. No, czekaj, tłumaczę szwagrowi, więc y, to będzie kolejna część tego projektu, Elenów mam wszystkich skończonych. Predatorów, wiesz co, z predatorami mam taki bloker, że kurwa, totalnie nie, wiesz co, tak siedzę i totalnie nie wiem, jak skórę pomalować. Kontrastne. Wiesz co będę, a, yy, to ten, poważnie, ten, tak będę musiał. Wiesz co? Yy, zobaczę też kilka filmików, bo tak naprawdę każdego producenta mogę troszeczkę inaczej zrobić, bo oni w filmach też mieli różne odcienie tej skóry, mm -hmm. od takiej zielonkawo żółtej po taką wręcz wpadającą w lekki pomarańcz, więc mogę każdego z tych trzech predziów zrobić, zrobić tak. No, poza tym. To jeszcze mam szalony plan teraz sobie kupić u tego Hinola, bo mi się bardzo zawsze te modele podobały Templar Bredren z mm -hmm. 30. Eee, I może od może zigiego odkupię te jego 30 wypraski bo, ta, bo to jest taki upgrade. O kupoty że... koleżą i robią mi kolejkę. Wiesz co.. Yy, bo jedyne co tak naprawdę to ten upgrade pak to są torsy rączki, główki... A to te, ten do edren tak? Tak, i potrzebujesz do nich nóg, bo to są mhm. zwykłe Mark 3 nogi. Mhm. Więc... Yy, I wiesz co, korci mnie, żeby ich zrobić dużo. Na zasadzie takiej, że dokupiłbym ten upgrade pack do tych... Bo miałbym wtedy, jakbym bym kupił, to miałbym 10 par tych nóżek. I bym mógł kupić sobie ten upgrade pack. Ja mam 20. No, widzisz. To mógłbym 20. To może drugą dziesiątkę ja wezmę? To weź. I wiesz, co ja mógłbym dokupić ten upgrade pak, co jest do. A ty masz Mark 3 czy 4? No mamy z i Prospero i Skata, jedno na to jednostkę. Jeden na to okay. No. I ty byś tak. chciał trójki? Tak. Czwórka już mam dużo. <laughs> Może ja od ciebie chętnie. Dobra, ale no wracając, nie wiem, pędzelki na przykład, tak? Nie, pędzelki. No zbliżają ci się urodziny, więc mogę Ci obkupić pędzelki na kilka lat, stary. Smak. <laughs> no. No dla mnie cały fan, kurwa, primarysi zabili. Ten, <głos> są po prostu ja wiesz, to, ale dążę, dążę do tego, że świat figurkowy nie kończy się na 40, tak? Zabicie Primarisów nie chyba nie opóźnia twojego pomalowania Colonial Marines i... No, ale to, to się tak. jedno łączy z drugim, że po prostu nie masz, nie masz ochoty, wiesz, dubać się w tym Chabinie. No nie ma ochoty, no co mu zrobisz? No? Stracił do niego sens, życie stracił pasy na gąbku. <laughs> nie, do bicia. Życie, życie straciło sens. Wyjdziecie, do się szarpnę do siebie. <laughs> Primarisa. Nie, nie, pędzelkiem. sobie Citadel Mold Line Removerem. Nie, stary, tępym końcem pędzelka bo, będę mógł, bo sobie żyje. Do następnego cicka w robię. Dobra, kolejne pytanie. Znaczy stary, myślę, no. że tak, jakbyśmy zaczęli częściej grać w różne rzeczy, czy Shape czy Warcraft, czy cokolwiek, złapałbyś jakiegoś pakcyla jakbyś. Wiesz co, bardzo ma, tak. duży taki boost do, do malowania ten Talizman. Bardzo mi się fajnie te figurki malują. No, to no. było kupę. No to może w tym szaleństwie jest metoda właśnie, Ola 40% na razie, tak? Czy 30% czy cokolwiek, a eksperymentować? Taką rzecz. Taką wake wake me up when they kill off Primary Space Mans. No to no, not no, happen, sorry. Nie liczyłbym na to, tak? Sp Musisz z tym pogodzić. Nie, z pogodzić, następne 20 lat i będę primarić, primarić. możesz się cieszyć, tak, że... Ile razy grałeś w 2019-40? No, w jest pewien powód, dla którego, kurwa, nie grałeś. No, ale, a dobra, no ile? Raz, z z dwa może... Dokładnie tyle samo, co ja. Ja chyba nawet mniej, bo jeden. Znowu grałeś w grafię na pewno. Mm, tak. Już na nowym mi miejscu chcę. <śmiech> dobra. Więc, do czego to, że to nie musi no. być blokerem, tak? Nie. Czy zrobicie kiedyś odcinek o tym, jak organizujecie sobie warsztaty? Beatboxy to jakieś gablotki, na modele i tym podobne. Każdy ma na to swój sposób i paty, więc chciałbym poznać wasze. Jest to coś, co możemy zrobić, Bo właśnie tak, żebyśmy sobie na szybko tutaj przedyskutowali na przerwie krótkiej. Ehm, czemu nie? Ehm, mam... Zygi planuje coś w stylu MTV Minecraft. Creep. Tak, MTV Crybs. Netcryb. Znaczy, no mamy trzy stanowiska, które są e na różnym poziomie. <laughs> rozbudowy, e, więc możemy zrobić po prostu przejście przez takie... Jo, jo, jo! Zapraszam do mojego pokoju! Nie będzie to dużo, bo ma tylko 3 metry długości! Więc Zygi postą ze mną te trzy kroki! I muszę... jesteśmy, już jesteśmy przy moim stanowisku malarskim, które jest również moim biurkiem i komputerem i muszę chować klawiaturę, żeby malować figurki. U mnie jeszcze stałem do żociu. U mnie też, się, wszystko się robi. Więc jest to coś, na czym możemy pomyśleć, przemyślimy to, jak będzie możliwość, to skręcimy taki materiał, który się pojawi na kanale, więc jasne, czemu nie, zobaczycie jak to wygląda, jak to może wyglądać. Czy gracie w coś jeszcze oprócz młotka, jeśli chodzi o... Co rozumiemy przez młotka, no bo jeżeli Warhammer 40 tysięcy i Warhammer Age of Sigmar i na przykład, nie wiem, Kill Team jest... 40, I Spire definitely... World z Sigmarem i tak dalej... Nekromundo i tak dalej. No to, to nam zawęża troszkę pole, ale... Grać nie gram, ale mam dosyć pokaźną kolekcję Września 39, to jest polski system i nadal mam plan kiedyś zagrać, kiedyś. A poza tym, no, z Imperial solta mam jedną figurkę i może kiedyś, jak mi się zredukuje kolejka, to w to wejdę i chyba tyle. Ja mam nic innego? to się... masz. Ale nie gram, nie gram, Więc no, to, to gram. ale nie, gram, nie a, gram. Te, a ten, ten taki westernowy? Młagoseksualizm, nie, ale że to w pudełku muszę, właśnie jak będę wykańczył projekty, może usiądę i wykończę tych koleż... mm. koleżków, ale nie mam zamiarów w to grać, bo yy, wysłali mi to, żebym zagrał, żebym pokazał i tak dalej, natomiast yy, fajny koncept, Dostali przestali że... płacić, słuchajcie do pudełka. Natomiast ta, ta, ta, ta. jak poczytałem o tym, że to tak średni to jest, no, mechanika jest taka trochę z, z dupy w ogóle trochę, e, no to jakoś mi, się, jakoś mi, mi nie podeszło, wiesz? Mm. No więc najbliżej zagrania z czegokolwiek poza Games Workshopem, no to jestem, tak jak już mówi, follow, bo musiała to zagrać. Natomiast to muszę najpierw pomalować fiksy, a tam jest pięć fiksów, których nie robiłem. A piksek pewnie Alien, tak? No. zelena po prostu w czasu do czasu mi się uda zagrać, bo jest bardzo prosta mechanika, wrzucasz, wiesz, jak, jak, jak w tej, jak ktoś grał w Neuroshimę, to mechanika jest podobna. Masz stat, który ma jakąś tam wartość i musisz wyrzucić albo poniżej, albo równo ze statem. Albo ci się udaje, albo nie masz karty, które Ci determinują umiejętności, masz karty środowiskowe, które Ci determinują, że coś się dzieje na, na pokładzie statku. Mhm. Bardzo się prosto gra. I myślę, że jak, jak Ziggy jeszcze grał w tego, w Space Hulk'a, bo są niektóre rzeczy podobne, No właśnie teraz to, to myślę, że jak w końcu skończę malować i sobie w trójkę pogramy, bo akurat są trzy frakcje i można grać w, w trzech na raz. Ja bym bardzo, bardzo, ja bym bardzo chciał właśnie odgrzebać Space Halka trochę powiem Ci szczerze, bo mam ten zestaw. Był z... nas sprzedaż na festiwalu Komiksu, było stoisko z gierskiego jakiegoś, nie, z gierskiego. No, A masz już. Ma, no bo mam tam mam był, nie, No był, nie wiem, za 400 chyba, folii, No chyba dużo. Folii, to kosztowało. Folii, folii no ale jest oop nie? Nie? No, weź mi na GW i znajdź mi Space Halka. Serio? Oczywiście. Okej. Okay. Do, do, do kolejnego razu, do kolejnej reedycji. No do kolejnej reedycji. Bo tak jak ostatnio było, jak ja, ja, było, tak parę latów, ja jak kupowałem wiem, swojego nie? jeszcze w Anglii, to miało być, to jest limited run no. i tak dalej. Trzy no. lata później, czy cztery lata później wróciłem do Księga Polski. Ej, jest pańska, ale tylko już jeszcze dwie mapy dorzucamy. Jak... Okej, okay, fajnie. No. no w każdym razie chciałem to tak, odświeżyć, czy... bo to jest fajna zamknięta gra, gdzie można też jeszcze dorzucić inne modele, można inne frakcje dorzucić. Więc spokojnie można grać nie tylko tymi kolesiami, którzy tam są. Bo normalnie e, wiem, że są homebrew home zasady do właściwie wszystkiego. E, tylko chciałbym z, może usiąść i pomyśleć o tym, żeby wykorzystać zasady z 8 edycji i profile z 8 edycji do grania. Wiesz co, ja mam wrażenie, że jeżeli za kilka lat puszczą nowego Space, Sparka, to? to będziesz miał, wiesz co, będziesz miał agresorów zamiast Terminatorów w jakichś takich unikalnych pozach może i, być. Może i, być i będziesz miał tak jak Boże jak się ten box nazywał z tyraninami. Overkill, tak? Overkill był do deli. Tak, tak detłoczowy. No to będziesz miał no to na. na takie, że będziesz miał ten nowsze skarpty tego tego ja Lorda i tak dalej. To, ale jeśli chodzi o gry poza GW, to raczej staram się trzymać w tym, tym, tym towarzystwie jakoś tak. Nie ma nic do dyskusji. I tak słuchaj, czasu dużo nie ma. No, dokładnie. Czy namalowanie malowanie figurek, nagranie też nie ma za dużo czasu. Ja jak chodzę po znajomych, mam, mam takich jednych znajomych, którzy bardzo lubią planszówki, mają po prostu... Tak jak ja mam książki na półce, to oni mają planszówki, że wyciągają coś. A, I od, wiesz, od jakichś bardzo prostych planszówek po, nie wiem, Lords of Waterdeep mm. to się nazywa. Bardzo fajna planszówka, mm. taka w świecie Dungeons and Dragons. Mm. Y, tylko tam jest takie bardziej backstabbing i... Mm. i i, I też nie tak, mam czasu grać. Bardzo, znaczy wiesz co, no, spotykamy się na grillu na przykład, żremy jakieś skrzydełka z grilla i, i gramy w planszówkę. Więc naprawdę teraz im kupiłem, bo się hajtali, z żoną i kupiliśmy Terraformacja Marsa. Podobnie Podobno jest strasznie nudna gra. A ja słyszałem, że bardzo dobra i... Dobra, ale nudna podobnie, zależy na jakie jak, jak, jak gry lubisz, nie? ale słyszałem, nie. że Kto, ktoś mi opowiadał, że gra jest ogólnie fajny koncept w ogóle, jak się czyta o tym, że takie rzeczy się robi, a później zaczyna grać i... Trochę miałem tak z Falloutem, że wiesz, chodzisz, odkrywasz lokacje i tak dalej. I zagrałem sobie tam, można z, mm. zagrać samą i zagrałem chyba z bratem, nie? I było na zasadzie, wchodzę, odkrywam, mam, nie mam, o, ty, teraz ty. I tak pierwsze sześć tur, czy po prostu to przechodzisz i przy, przy, przy, przy, milisz no. karty, nie? I tak, okej, okay, a kiedy będzie jakiś, wiesz, o, combat jest na sadzie, o, jest potwór, strzelam niego, o, nie, wyrzuciłem tyle sukcesów, zabiłem go, o, o, przejąłem się, imersja. W, Mm, <laughs> tego jeszcze czy... nie wiem, jeszcze z nimi nie grałem. Teraz, jak się może kiedyś na nich przejdziemy, bo się widzimy chyba raz na pół roku, yy, to nie wiem, spróbujemy zagrać. Chyba, że będą mm. mieli inną koncepcję. Spoko, następne pytanie: Czy chaos gwardia, e, czy renegacka gwardia, tak, e, będzie wydana z takim rozważaniem jak jeans Steeler Cult? Co sądzicie? No to już trochę mówiliście tak. raczej tak. Mam nadzieję, no. mam nadzieję, że tak. Myślę, że dużym... nawet może z większym, bo to jest coś, co już kiedyś było i będzie celowane trochę w nekbirdów starych, a trochę też w nowych graczy, nie? Bardzo, jakby to się mówi, miejsce opportunity, tak? Czyli przegapioną okazją by było, gdyby tego nie napompowali i nie zrobili z dużym rozmachem. No. Zwłaszcza, że już naprawdę po, po tym, po Blackstone, Fortress, mają masę modeli, które mogą tak naprawdę popakować w osobne pudełka i je puścić jako, jako takie boksy pojedynczych unitów. Hmm. Dożycić trochę demonów czy coś w tym stylu i... na Gotowe. Kolejne pytanie. Jak dalej wytrzymujecie z tym, że Wińs tak głośno gada? Znam go od czasu Akademika i po prostu się przyzwyczaiłem. Nie wiem. <tuszy> Zigi nie słyszał pytania, bo nie wie o <tuszy> <tuszy> Nie, po prostu uważam, że takie pytanie starają się mnie sadać z darami od mikrofonu. Tak, czy dim teraz jest nagrywany na osobnej ścieżce w ogóle, żeby można było łatwiej ściszyć. Tak. I ostatnie pytanie, czy planujecie może jakiś battle report typu każdy na każdego, albo parami, każdy po 1000 punktów, albo nawet nową apokalipsę. Powiem tak, biorąc pod uwagę realia i ile czekaliście na odcinek, zauważyliście chyba, że no nie jest nam tak łatwo się zgrać, żeby się w jednym miejscu znaleźć i mieć te ileś godzin żeby no poświęcić no. i jak już będzie nam się to udawało, no to będziemy to raczej poświęcać na podcast, żeby Wam nagrać niż na granie, podejrzewam. Może kiedyś nie wykluczamy przecież, tak? Że znaczy, kiedyś, jeżeli tak, się uda to myślę, że każdy na każdego jest głupim pomysłem, bo to zazwyczaj jest tak, że oportunistycznie Udupimy się... Udupimy robi... tego, a potem się zajmiemy sobą. Tak, tak. To jest zawsze, to jest zawsze coś takiego, że, że jeżeli byśmy grali we trzech, to na przykład dwóch się team upuje, nawet tak powiedzmy nie, nie do końca celowo na jednego gracza, bo jak już w pierdol dostaję, to tam szybko go do, dojadę do końca, a później się obrócę do kolejnego przeciwnika. Myś, więc do, dokoptować kogoś i parował, myślę, że by było rozsądnie. Hmm. Znaczy... Na przykład chaos, i i nie wiem, y, szwagier by z tej daną grał Gwardia i Spójrzmy czy, co, coś w tym ja co zawody Ja bym z ja chęcią bo... chciał zagrać w Apokalipsy po prostu, więc jest to jakieś rozwiązanie, a z kim zagramy, to, to, to, to tego tak naprawdę nie wiem. No. E... Tylko ja jestem kiepskim przeciwnikiem do takich gier, bo ja wymagam wszystko pomalowane. No ale tyle osób znamy, które mają pomalowane wszystko, więc albo na przykład tak jak z tej danym chce się umówić, to będziemy wystawiać tylko to, co jest pomalowane, tak? Bo chcę to nagrać i mu zapowiedziałem, że nagramy, jak będzie miał pomalowane to i to i to i on powiedział, że ok. Więc on teraz pracuje nad swoim, nad swoim Warhandem, ja też będę pracował nad swoim Warhandem, więc no jest trochę roboty. Będą chłopaki grali w Titanicusa, ale w skali. Wiesz, po prostu zrobić tak, żeby zrobić starcie Warhandów, po prostu wiesz? Chcemy okay. zagrać, żeby były Warhandy, moi flash i po prostu sobie zagramy ten, barmę, ja, Czyli ten... jak, jakieś tam pomniejsze, pomniejsze siły plus Tytan. I będą by będzie tak, że po prostu zrobimy tak, że na jednej flance wystawimy Tytanów i zobaczymy, jak oni sobie da rady. Mm -hmm. tak? To trochę jak ta gierka, co Nighty wystawiali. Jeden Night drugiemu. Była tam, jak e jakaś się zwała. E co wychodziło? Renegade, tak, Renegade. Że miałeś takie, jak w to tym... To było bardzo dobre pudełko, jeśli chodzi o wartość, bo, bo dostawałeś było... dwa najty i teren, dosyć duży. I za 300 i chyba to złotych. kosztowało tyle co, nie wiem, półtora najta, no. no. Ale były limitka, więc jakoś... Tak, tak, tak, szybko zeszły. No, więc to było na tyle, moi drodzy. Taki nam się udał odcinek. Postaramy się... Zresztą się zawsze staramy, do tej pory też się staraliśmy, żeby nam się zgrać się wcześniej i... Wrobić to bardziej regularnie. Dla waszej informacji otworzyliśmy e-maila złoty tron złoty tron podcast gmail.com. W na na opisie odcinka będzie. Tak jest. Na którym możecie, na którym możecie okay. wysyłać. Wszelkie zapytania, pomysły, jeśli chcecie podzielić się z nami waszą pracą jakąś, którą chcielibyście, żebyśmy omówili albo coś jakieś, nie wiem, cokolwiek byście chcieli wejść z nami w interakcję. Czy to będzie pomysł na odcinek, czy pomysł na temat jakiś. dodajmy, nie wysyłajcie nam zdjęć swoich penisów. Tak, od razu powiem, wszystkie zdjęcia penisów, jakie się znajdą, czy Waszych cycków, czy. Nie, nie, nie, powiem... to, że, że za moment. Mówię męskich cyskach. Znajdą się na końcu tego podcastu... Jeżeli to będą damskie cyski, to możecie liczyć na prywatne, spokojnie. Z... Zdjęcia Waszych, waszych części intymnych. intymnych znajdą się na końcu odcinka, z adresem e-maili wszystkimi Waszymi danymi, jakie będą, więc musicie się z tym liczyć. To jest klauzula poufności RODO. Od razu wysyłając nam, akceptujecie ten warunek. Reszta oczywiście, jeżeli chcecie żeby z nami wejść, tak już zupełnie poważnie, zasugerować coś, coś chcecie z nami obgadać, chcecie żebyśmy poruszyli jakiś temat, wyszlicie nam tam, żebyśmy nie musieli czekać i robić, wiecie, corocznego odpowiadania na pytania. Po prostu tam wrzucajcie i zrobimy z tego po prostu dział, gdzie będziemy odpowiadać szybko na pytania pod koniec odcinka na przykład. Będziemy mieli swój odcinek, będziemy mieli warsztaty jak zwykle itd. i tak dalej i zajmiemy się waszymi pytaniami. No i cóż, to by było na tyle. Na ten miesiąc, na... co to mamy, To odcinek pewnie wyjdzie jeszcze w październiku, więc na październik 2019 odcinek 31 żegna się z wami Ziggy, Vincent i Szwagier, na razie